Tam Magieria, podcastu, grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 622. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest Juliusz Konczarski, a Jules. Witaj, Juliuszu. Dzień dobry. Juliuszu, no to to z grubej rury, prawda? Tyle nasi drodzy słuchacze czekali na, na, na odcinek, w którym będziemy mogli podzielić się tą wiadomością, doświadczeniami. To powiedz mi, Juliuszu, jak tam... Twoje wrażenia z PlayStation 5 Pro. Ja tylko powiem, że żeby nie być takim totalnym lebiegą, to trochę sobie obejrzałem, bo dzisiaj po prostu wypłynęło, dzisiaj wczoraj chyba mnóstwo materiałów różnych i jestem bardzo ciekawy Twojej opinii, czy ten zakup <grych> był tego warty, no nie? Bo, bo rozumiem, że już pierwszego dnia to, to najnowsze dzieło myśli technicznej Sony znalazło się pod twoim strzechą. Ale wiesz, ja, ja, muszę, ja muszę powiedzieć tak, że może ja jestem po prostu jakiejś starej daty, albo może ja jestem już z, z innego pokolenia, albo w ogóle ja nie pasuję do dzisiejszych czasów, bo wiesz, ciężko jest mi w ogóle zaakceptować tak postawione pytanie, że... Ja dopiero kupiłem to PlayStation i rozumiem, że od razu po rozpakowaniu, wyjęciu pudełka, zagraniu w parę gier, które mają tego busta, mam zawyrokować. Było warto, nie było warto. Zwracam do sklepu. Nie, no to cię no. takie, wiesz, era MTV, no bo w sumie jesteśmy tym no pokoleniem y, już to. Gen X, tak, więc... Więc faktycznie mamy te swoje lata na karku zupełnie inaczej pod chcemy tak młodzieżowo zacząć, więc możemy bardzo spokojnie do tego podejść. To... My jesteśmy era MTV. My się wychowaliśmy na MTV. Dzisiejsza młodzież podejrzewam, że ma gdzieś MTV, bo wydaje mi się, że MTV to robi dzisiaj wszystko, żeby w ogóle przyciągnąć, wiesz, hmm. słuchaczy, czy widzów, czy, czy... Przecież MTV już nie jest telewizją muzyczną. No tak, tak. Teraz to tak naprawdę młodzi ludzie to krótkie formy wideo, TikToki, e, Instagramem no to się liczy, więc prawdopodobnie jakbym e, chciał twoją opinię, to byś miałbyś w pięciu sekundach powiedział super git, e, pro super, nie? Coś takiego, nie? I tak wiesz, jakieś, jakieś migawki, 30-sekundowe e, recenzje. Nie, no to możemy spokojnie, Już to e, ja wiem, że nasi słuchacze wiedzieli, bo śledzam e, przecież tą sagę, e, od pierwszych informacji, jeśli chodzi o PlayStation 5 Pro, po, po, po te informacje, że jednak jesteś zainteresowany. No ale rozumiem, że hmm, jakiś był powód. Wiem, że może to jest to jest pytanie, które, na które już kiedyś odpowiedziałeś, ale tak zapytam się w takim razie na spokojnie. Zanim będziesz opowiadał o tych swoich pierwszych wrażeniach, no to chciałem cię zapytać, Juszu, jak, jak to się stało, że że zainteresowało Cię to PlayStation 5 Pro, że chciałeś wiesz, być e, prawda, w tej awangardzie tych, tych, tych, tych transseaterów, nie wiem, jak to powiedzieć, być e, e, early adopterem nowego sprzętu Sony. Znaczy, wiesz co, no, jakby dla mnie m, tak, jak, tak jak jakby takim chyba kluczowym aspektem była jakby ta obietnica 60 klatek, wiesz. I jakby 60 klatek na przykład w tym trybie Fidelity, czyli z jednej strony wiesz, albo masz gry, które yy, ładnie wyglądają i chodzą w 30 klatkach, albo powiedzmy wyglądają troszeczkę gorzej i chodzą w 60 klatkach. I wiesz, jakby ja zawsze świadomie wybierałem ten tryb 60 klatek, bo ciężko mi się gra w 30. mhm. Mm mm -hmm. I, I to jest dla mnie taki, to był dla mnie kluczowa, kluczowa rzecz. Jakby ja nie miałem jakichś wiesz, szczególnych oczekiwań, tylko jakby moje, wiesz, moje, moje odczucia były generalnie takie, że, że ja chcę, wiesz, ja chcę mieć ten tryb 60-latych, ja chcę, żeby te gry chodziły płynniej. No i, i wiesz, no i tak jak w którymś momencie swojego, swojej, swojej przygody z tą generacją, no jakby stwierdziłem, że jakby. Rozstaję się z Xboxem, nie? Jakby Xbox to nie jest moja bajka. Game Pass to nie jest moja bajka. Nie ma tam gier, które mnie interesują, wiesz. Nie ma tam. W związku z tym się tak, tak troszeczkę wiesz. Przytuliłem do Sony, i jakby jest to taka, wydaje mi się, naturalna wiesz, decyzja dla mhm. mnie, nie? No, wiesz, sobie ten, no, jakby ja nie kupiłem sobie kolejnej konsoli do, do tego, tylko sprzedałem stare PlayStation 5. Yy, dorzuciłem trochę kasy i kupiłem sobie PS5 Pro, no i tyle, i wiesz. Mhm. I, i, I wydaje mi się, że wiesz, ja nie oczekuję i nie, nigdy nie oczekiwałem tak naprawdę. Yy, ale znowu, ja mówię, wiesz, ja mówię za siebie. I ja wiem, że ludzie różnie pewnie będą na to reagowali, i, i tutaj pewnie różne epitety w moją stronę padną. Natomiast ja jakby ja nie. To nie jest tak, że wiesz, że ja kupiłem i teraz będę, nie wiem, rozdzierał szaty, albo piał z zachwytu, albo coś. jakby po prostu, no, kupiłem, przesiadłem się na nowy sprzęt, mhm. bo oczekuję 60 klatek, bo oczekuję, nawet nie chodzi mi, wiesz, o jakąś super, y, nie wiadomo jakie efekty graficzne i tak dalej, tak? Jakby mi chodzi tylko o to, żeby gry wyglądały tak ostro, jak y, w 30 klatkach na zwykłym PS5, na zwykłym ps5 ale żeby działały w 60 klatkach. Mhm. I to jest moje jedyne oczekiwanie. No tak, tak. Znaczy, to, jest, to jest ciekawy temat akurat, bo Zauważyłem, że z tymi trybami jest, jest różnie z, w różnych grach. To zanim przejdziemy do tych takich pierwszych odczynów. No to, no to, to, to oczywiście to, to słuchaj, to możemy, to możemy o tym zaraz pogadać, bo ja jeszcze chciałem też się odnieść i do tych trybów myślę, i do, i do też pamiętam, jakiś czas temu, jak rozmawialiśmy jeszcze przed premierą e, tego PS5 Pro, e, pamiętam, że wspomniałeś coś takiego, że, że tak naprawdę e, nie. Jakby zawsze jest taka furtka dla niektórych deweloperów pod tytułem tryb 40 klatek, który możesz odpalić, jeżeli posiadasz telewizor z panelem 120 Hz no i masz te wszystkie technologie, czyli teoretycznie musisz mieć i tak już w miarę nowy, zaawansowany przynajmniej telewizor, który wspiera te wszystkie rozwiązania typu VRR, ALM i tak dalej, plus oczywiście 120 Hz, HDMI 2.1 i tak dalej, i tak dalej. Yy, tylko szczerze powiedziawszy, to wiesz, to... To jest jakieś oszustwo, te 120 klatek. To, to nigdy nie było, te 40 klatek, to nigdy nie było tak, że, że nagle, wiesz, to nie ma czegoś takiego, że nagle po prostu gra będzie chodziła w 40 klatkach, bo, bo tam jest pewnego rodzaju jakiś myczek, nie? Który się odbywa. Mhm. Ja się aż tak nie znam na, tej, na tych technologicznych rzeczach, bo po pierwsze, nie w każdej grze to nie było, wiesz, tak powszechne rozwiązanie, żeby każda gra coś takiego miała, po, czyli to tylko się pojawiało w niektórych grach, a po drugie, to też wymagało jednak jakiejś dodatkowej pracy, yy, wiesz, ze strony... Yy, jakby deweloperów, a po trzecie i, i przechodząc teraz, czy po któreś tam, przechodząc do gry, wiesz, w końcu Dragon's Dogma 2 doczekała się tego trybu 40, 40 klatek na PS5, bo zdaje się w ten czy inny sposób, mniej lub bardziej kulawo, on był wspierany jakoś tam od samego początku na Xboxie, ale to wynikało bardziej z jakichś tam uwarunkowań technologicznych Xboxa, a niekoniecznie dewelopera, który, który coś tam dołożył. Natomiast yy, ten tryb się pojawił, wiesz, na, na tym, tylko, no nie wiem, ja, ja na przykład, wiesz, zauważyłem, że tam, yy, wiesz, mi ekran miga, nie? To odświeżanie jest jakieś takie dziwne w tych, tych wiesz, mhm. ten, ten tryb nie był wcale jakiś nie wiadomo jaki. Oczywiście on po, poprawiał yy, funkcjonowanie tej gry, ale to ciężko nazwać jakimkolwiek yy, usprawnieniem, wiesz, to, to było bardziej na zasadzie, okej, okay, dobra, no jakby, znowu mamy jakąś protezę, która w miarę daje, daje to zagrać. Natomiast teraz, Odpaliłem Dragon's Dogma na PlayStation 5 Pro i to jest stary, to jest nieba ziemia. Mhm. To chodzi w 60 klatkach z ray tracingiem. Oczywiście wiadomo, że w Dragon's Dogma ten ray tracing nie jest taki jakiś tam niesamowicie yy, wiesz, wyrafinowany, tylko tam zdaje się to są cienie czy jakieś tam inne elementy tak itd., itd. Ale ta gra wygląda tak, jak wyglądała w 30 klatkach na, na zwykłym PS5. Ale chodzi w 60, stary. Chodzi po prostu jak złoto. Znaczy, Wiesz, ja w ogóle to czytałem, to jest... że, że Dragon's Dogma to ma. Po pierwsze, ma korzystać z tego PlayStation Spectral Super Resolution, czyli tego PSSR-a. I ma i też dodawać. I... Tam jest taka nawet opcja. Mhm. I... Tam jest taka opcja nawet w. Możesz ustawić, sobie wybrać, czy chcesz mieć. Ten PSSR w menu, czy chcesz mieć, żeby się koncentrował na jakości, na wydajności, czy żeby był zrównoważony, czyli coś w stylu tego fsr czy DLSS-a, nie? takich rozwiązań. Mm -hmm. Więc w ogóle tutaj, no akurat a teraz mamy też w ma Dogmy, nowe, nowe, nowe tryby ray tracingu, tak? znaczy, czy tam, czy w ogóle nie wiem, czy ray tracing był wcześniej w standardzie, ale teraz podobno ten ray tracing teraz też jest Dragon's Dogma 2. I to wszystko po to, żeby było ładniej i w no, Ale i ma się były. pojawić, czy... Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że ta lista, którą ja tam sobie otworzyłem, ona jest przed kilku dni. I te i niektóre rzeczy, na przykład niektóre, z tego co wiem, no nie będę tutaj mówił, ale niektóre gry miały, nie mogły nawet oficjalnie, niektóry, niektórzy wydawcy nie mogli nawet powiedzieć, potwierdzić wcześniej oficjalnie, że dana gra będzie miała jakiś tryb polepszonej grafiki na PlayStation 5 Pro, więc y, niektóre te rzeczy to są też takie listy zapowiedzi. I ja nie wiem, czy to już jest spełnione, ale rozumiem, że ten jak już odpaliłeś y, Dragon's Dogma 2, to pobrałeś jakiś patch i teraz widzisz te takie opcje, których powiedzmy wcześniej nie było, prawda? No tak. No, no mówię właśnie, że możesz sobie wybrać, yy, yy, czy chcesz, żeby PSSR był... Jak wydajność jakość czy zbalansowane. Nie? No jak, jak ustawisz wydajność, to w ogóle tam ci sklatkaz skacze tam 70 plus, nie? Czy może nawet jeszcze więcej, bo to 70 w mieście widziałem i tak mhm. y, to co mi tam pokazuje telewizor. Więc, znaczy w ogóle uważam, że akurat Dragon's Dogma jest y, świetnym przykładem na, y, na po prostu no ten skok, tak? jakościowy y, za sprawą PS5 Pro. Natomiast natomiast wiesz. Y, generalnie wydaje mi się, że tak naprawdę my i, i jakby w tej chwili mamy, mamy taką sytuację, że okej, okay, dostaliśmy PS5 Pro, ale nie ma w tej chwili żadnych jakichś nowych gier, które by były robione z myślą albo z jakimś takim wykorzystaniem tego mhm. PS5 Pro. Po prostu deweloperzy dostali taką informację i w tych wszystkich, czy i to jest na pewno pozytywny moim zdaniem odzew ze strony deweloperów, że praktycznie w każdej grze Albo w większości gier, które, no może nie w każdej, wiadomo, że nie w każdej, tak, ale w dużej ilości gier, w dużej liczbie gier, które się dotychczas ukazały, no pojawiają się te, te dodatkowe jakieś opcje, dodatkowe featurey związane z wykorzystaniem tego, tego PS5 Pro. Ale trzeba mieć na uwadze to, że te gry nie były robione z myślą o PS5 Pro, ani tym bardziej nie były tworzone z takim przekonaniem, że będzie to PS5 Pro. W związku z tym mi się wydaje, że tak naprawdę dopiero gry z przyszłego roku, które wyjdą w 2025, gdzie one są w tej chwili w produkcji i być może my nawet jeszcze nie wiemy, które to są gry, no to one będą rzeczywiście pokażą i myślę, że tak będzie, to znaczy będzie widać coraz większy rozdźwięk nie? między, między, tak, między PS5 a PS5 Pro, bo, bo to co my w tej chwili obserwujemy, no nie ma w tej chwili jakby jakiejś nowej gry, która by wyszła i, i którą mógłbyś wiedzieć, okej, okay, dobra, to jest wersja na PS5, a to jest... Wersja... Wiesz, dochodzi też do sytuacji absurdalnych. No, ostatnio widziałem jakiś materiał, który pokazuje, że Silent Hill 2 w wersji na PS5 Pro wygląda brzydziej niż w wersji na PS5, No co generalnie pokazuje, że albo deweloperzy nie potrafią jeszcze korzystać z tych narzędzi i po prostu to jest wszystko za wcześnie, albo po prostu, nie wiem, no... Wiesz, mm -hmm. no jakby, no nie wiem, no albo nie potrafią, albo nie potrafią. Znaczy to ja, ja też, też widziałem jakieś takie migotania, jakieś, jakieś te. ale co coś jest ciekawe, że, że no faktycznie, no wszystkie te gry to są raczej, to są tytuły starsze, niektóre dopiero co wyszły, więc gracze, yy, którzy powiedzmy miesiąc temu nie zagrali w jakąś grę, będą mogli ją zagrać teraz w wersji pro, więc, więc to, się, to, to się chwali. I chyba jedną z takich gier, jedyną taką gier, która wychodzi, ale premierę miała przesuniętą, więc nie wiem, czy to mhm. wynikało z tego, że te, te opcje już były i byłyby dodane w dniu premiery, czy po prostu teraz, skoro premiera została przesunięta na, na luty, mówię bo o Assassin's Creed Shadows, to że te opcje właśnie z tym ray tracingiem, z, z poprawioną jakością obrazu się, się pojawią właśnie Dzięki temu. Ale wiesz, bo ja też oglądałem parę, parę filmów. No jedne to były filmiki, które po prostu opisywały tę konstrukcję. I konstrukcja, mhm. rozumiem, to jest, to jest wydłużona, tak jakby wyciągnięta, ta sama konstrukcja, która była w PlayStation 5 tym Slim, jeśli mogę tak powiedzieć, tym, tym, tej odnowionej wersji. Rozpoznawalna jest dlatego, że ta przerwa, te, te paseczki, nie wiem, są, są, są, ta przerwa jest większa, ale dzięki temu kompatybilny jest napęd i te napędy przez to zeszły e, cały ten, ta, ta, ta podaż, która była, która te napędy się nie sprzedawały, teraz jak ogłosili PlayStation Pro, że będzie tylko wersja wersji cyfrowej, to one, one od razu się e, sprzedały, ale rozumiem, że w tym momencie nie interesujecie się dokupywanie tego, kompletnie. tego, tak. I one też, Na wiesz, ten co, moment, nie, na tak ten moment nie, widzę, nie widzę za bardzo potrzeby, bo, bo ja generalnie, tak jak mówię, i tak... Dużo gier, jak kupowałem, to i takich nie sprzedawałem. Po drugie, nie jestem takim kolekcjonerem jak ty. Ale teraz już będziesz. W sensie tylko Ale cyfrowym. Nie... A to zawsze byłem w jakimś sensie cyfrowym, nie? Bo, mhm. bo generalnie przecież i ty też myślę, no, kto z nas nie kupuje gier w wersji cyfrowej na różnych wyprzedażach, na różnych promocjach. No tak, tak? Tak, tak. Nie mówiąc już o tym, że wiesz, że tak naprawdę yy, zaraz będzie Black Friday, i zaraz będą te, się zacznie znowu ta jesienna czy zimowa wyprzedaż tego wszystkiego, i znowu będzie można gry kupować wiesz, za, za niewielkie pieniądze, więc wydaje mi się, że wiesz, że to jest tak naprawdę. Mhm. Nie wiem, no mi się już dawno przestało chcieć wstawać z kanapy, żeby zmienić płytę. No, rozleniwiłem się, więc. Jakby... Nie, ja to rozumiem. Ja, ja rozumiem. Ale wiesz, ale, roz, ale, ale ja znowu, jakby ja rozumiem, że ktoś na przykład ma bogatą kolekcję gier na płytach. I, mhm. I ja też nie wykluczam, że ja kiedyś, nie wiem, na przestrzeni roku, półtora roku sobie ten napęd kupię jak ta podaż, wiesz, że tak powiem się ustabilizuje, jak, jak, jak skończy się, tak samo jak było z, z PS5, prawda? Na początku rzeczywiście ludzie się na to rzucili jak w szczerbaty na suchary i, i, i generalnie, wiesz, tak. ciężko było. Później była reglamentowana sprzedaż w postaci możesz zamówić tylko jedną konsolę, a potem teraz zrobili, wiesz, teraz się wszyscy rzucili na te, na te napędy. Myślę, że to się też ustabilizuje. No, na ten moment jakby nie widzę potrzeby, mhm. żebym, żebym inwestował stawał w napęd. Um, natomiast wiesz, wydaje mi się też, że yy, jeśli chodzi, nie, w sumie nie wiem co chciałem znaczy powiedzieć. Co, teraz. to, to zapytam się tak zanim przejdziemy do tych znowu wrócimy do gier i do takich technicznych mm -hmm. rzeczy, to cię zapytam tak bo opisałem ten wygląd, ale większość mm -hmm. naszych słuchaczy oczywiście wie dokładnie, jak ta konsola wygląda, ale chciałem ci zapytać czy estetycznie podoba ci się, czy nie masz tych problemów, wiesz, z postawieniem konsoli bokiem, czy na sztors, czy w ogóle Odwrotnie jeszcze znaczy, ja tak na tak stawiam skos. ją bokiem, bo ja po prostu nie mam innej możliwości, żeby postawić. Akurat tak mam skonstruowaną półkę yy, pod telewizor. Akurat tak, tak u mnie to wygląda, że, że ja ją stawiam bokiem. Mhm. Yy, I dla mnie i to, zresztą poprzednia też stała bokiem, więc dla mnie to jest jakby wygodniejsze. Więc ja w ogóle nie, biorę, nie brałem pod uwagi, żeby ją stawiać pionowo. Wiem do czego pijesz, bo ja też widziałem ten słynny filmik, jakbyś mu stół postawił, to on by go przechylił i by powiedział, że on się przewraca i wiesz że No stary, no jeżeli naciśniesz z odpowiednio dużą siłą y, taką tą, no to wiadomo, że ona jest niestabilna. No, może, to, jakby, może, to jest oczywiste, może ten stary. autor mieszka w, w rejonie, gdzie są trzęse, trzęsienia ziemi. I mu to wszystko... Ale to nie, stary, takie normalne wstrząsy, czy coś, to w ogóle, stare o czym my to mówimy? To, tak. to jest po prostu na zasadzie, ja nawet sam, bo ja nawet na to nie zwróciłem na początku uwagi, po prostu ją postawiłem i nawet chciałem powiedzieć, i powiedziałem to do mojej małżonki, że y, bardzo mi się podoba to rozwiązanie z tymi nóżkami, że ono jest dużo no właśnie, fajniejsze, tak dużo wygodniejsze. Takie, bo to się takie w klikci, Słuchaj, klikci, no ta, nie? Tak, tak, ale chodzi mi o to, że ta poprzednia, y, poprzedni sposób, y, wiesz, ta podstawka, ja miałem fata, nie? Tą premierową wersję PS5. Też, też mam, tak. Tą, którą ty masz pewnie. Mhm. No to tam, nie wiem, czy, czy stawiasz ją pionowo, czy stawiasz ją na tym, ale w każdym razie, jak ją stawisz na... Y, y, y, położysz, no to jeżeli... To, to też nie jest jakieś super stabilne, dlatego że jeżeli na przykład mocniej próbujesz wcisnąć z tyłu do USB coś tam, nie do, do, do konsoli, podłączyć z tyłu kabelek, to jak... Albo, nie wiem, podłączysz... Ja na przykład zdarzało mi się wyciągać kabel HDMI, żeby podłączyć inny monitor, żeby odłączyć konsolę od telewizora. To parę razy zdarzyło mi się, że ona mi się zsuwała z tej podstawki. Więc wiesz... Ja mam taką korbę, że ją mam przyklejoną do ściany, wiesz, będzie mi tam latać. Tak, ale wiesz, ale chodzi mi o to, że finalnie, koniec końców, jakby, nie, no, stary, argument z niestabilnością to już jest taki argument, powiedziałbym, to już jest wysoki poziom odklejenia, stary. No, tak bym powiedział. Naprawdę, to już się trzeba naprawdę... Eee, tak, tak pogratulować, pogratulować. No dobra, czyli mamy załatwioną formę estetyczną, bo e, ja uważam, że e, tutaj wiele nie zmienili, aczkolwiek e, wydaje mi się, że e, w tej wersji, szkoda, że po prostu w tej wersji slim, czy w ogóle nawet nie wersji slim, tylko po prostu nie udało się w tym kształcie, wiesz, bez takiego wybrzuszenia, jednak zmieścić tego napędu, bo mi się bardzo podoba właśnie te wers wersji digital, że te żona jest taka symetryczna, że żona nie ma tego znaczy takiego... Jeszcze, wódkiego... jeszcze, wiesz co, ja jeszcze się odniosę do tego, co mówisz generalnie, do tego, czy tego wyglądu, ponieważ jak, jak, tak jak już powiedziałem, miałem tą wersję y, premierową, mhm. no to jednak ta wersja premierowa to jest taka, powiedziałbym, kobyła stary. To jest, ja pamiętam, jak, ją nawet, jak się ją wzięło do ręki, czy to rzeczywiście, no tam wiadomo, napęd był i tak dalej, ale to była rzeczywiście taka, kobyła, była, wiesz, to jest taka... Yy... Naprawie prawie 5 kilo waży chyba, nie? Ale no właśnie, było. ona swoje waży, więc jak ja otworzyłem pudło, wiesz, z tym PS5 Pro, to jakby ja nie widziałem wcześniej slimki, to dla mnie, ja miałem wrażenie, że ja wyciągam konsolę, która jest nieznacznie większa od serii S, stary. Więc to jest w ogóle dla mnie jakiś yy, no tutaj mega muszę pozytywnie. Jest że jest leciutka. Że, aha, no. jeśli chodzi o, o, o wagę, nie? bo nie Słuchaj, no jeśli wielką. chodzi o wagę, jest, jest naprawdę nieporównywalnie, oczywiście lżejsza od tej bazowej wersji, yy, ale też jest... Przecież widzę, ile mi zajmuje miejsca pod telewizorem mhm. w tamtym samym, yy, wiesz, tej, w tej samym miejscu, w którym stała poprzednia. No zajmuje... Mhm trzy czwarte tego miejsca. No. Mm -hmm, mm -hmm. No to Więc razie... powiedziałbym, że to jest takie 70% tej, tej, tej poprzedniej, yy, o, o 30% jest mniejsza, tak? Mm -hmm. no to możemy wrócić... Tak organoleptycznie. Mm -hmm. Możemy wrócić do, do gier i zanim cię pytam, co przetestowałeś, jakie, oprócz oczywiście Dragon's Dog, bo o niej wspomniałeś, na czym możesz jeszcze wrócić do niej, ale chciałem cię zapytać, czy, czy sprawdzałeś te nowe tryby, bo jest jeden tryb, który mnie bardzo zainteresował i no wygląda na to, że on po prostu wyostrza tylko e, obraz, ale to jest ten tryb tak, polepszenia e, jakości gier z PlayStation 4. I to jest coś, co nawet bym powiedział, że e, mogłoby być interesujące, bo ja nie wiem na jakiej zasadzie to robi. Czy to jest tak, że po prostu ta, e, ta grafika jest renderowana, czy to jest, ty, czy to jest jakiś postprocesing? to jest jakiś rodzaj wiesz, znaczy, wydaje e, mi się, że, AI? Wiesz, wydaje, wydaje mi się, że to jest przede wszystkim... E, Coś, co nie wymagało od Sony żadnych dodatkowych, może nie od Sony, ale nie wymaga od deweloperów danej gry żadnej dodatkowej pracy. Bo jak sobie, jak sobie, nie wiem czy jak pamiętasz, ale na Xboxie, jak masz tą wsteczną kompatybilność, to na Xboxie Series X. Być może też na Series S nie, nie do końca jestem pewny, ale jak tam odpalasz gry z Xboxa 360, te starsze gry, no to bardzo często tam jest HDR zaimplementowany, wyższy klatkarz. Jedna jest tylko mała uwaga, że te gry musiały przejść przez łapy Microsoftu. Nie wiem, czy przez tych, ten, ten team Microsoftu, który przygotował jakiś specjalny patch, czy to musiał, no, ale w każdym razie Chyba to tak. nie jest tak, że. Bo generalnie też. W randomowej, nie wiem, ten Z, wydaje mi się, że w dalszym ciągu, jak weźmiesz sobie płytkę z ten Z na Xboxa 360 i włożysz ją do y, Xboxa Series X, to ona się nie odpali, bo nie ma właśnie tego specjalnego patcha, więc jakby nie zadziała wstecz. Oczywiście znaczy to, to, to było tak, że pamiętam, że 360 miała taką dobrą wsteczną kompatybilność, bo, bo tam faktycznie mogłeś odpalać gry z, z oryginalnego Xboxa. Tylko konsola musiała być uaktualniona. No tak, ale na serię A na tutaj series ściągasz, X... po prostu wkładasz płytę, tak. ale całą grę, w wersji Tak, ściągasz, yy, bo ona musi być na ONE, no czy na The Series tak. X. Ściągasz tak. tylko, że to jest grę, wersja z 360, tylko że po prostu yy, y, napisano od nowa, ściągnięta od nowa, nic z tej płyty się nie instaluje. Ta płyta jest tylko rodzajem potwierdzenia, że masz licencję, masz. Tak, ale, masz ale tylko, że zmierzam do tego, że nawet przy tym ograniczeniu, nawet przy tym ograniczeniu, że. Mm, tą grę musieli wcześniej jakby odświeżyć programiści, to znaczy oni musieli tam zrobić jakieś coś tam, jakąś linijkę kodu dopisać, czy coś tam z nią zrobić, to rzeczywiście ta wsteczna kompatybilność to było coś więcej. No bo właśnie mówię, na przykład w Skate 3 był HDR, było 60 klatek albo może i nawet jeszcze więcej, nie pamiętam. Była podwyższona rozdzielczość, wiesz... Dalej ta gra wyglądała tak jak kiedyś, tak? Tekstury i to wszystko dalej to było to samo, ale rozdzielczość gry była wyższa niż tak. oryginalnie przedtem. Ale to była raczej rzadkość. Xboxie. To była niestety rzadkość i nie. Niewiele, nie No rozumiem, gier, ale to, to, to ja aż nie wiem, czy tak nie powiem, nie, nie sprawdzam, ale praktycznie każda gra, która jakby mm -hmm. była wstecznie kompatybilna na Series X, no to ta wsteczna kompatybilna, ale to właśnie wynikało z tego, że ktoś musiał wykonać jakąś dodatkową pracę. Natomiast Sony w przypadku yy, PS5 Pro, no to tu nie ma żadnej dodatkowej pracy. To jest jakiś tam, podejrzewam, feature technologiczny i każda gra, którą odpalisz, to rzeczywiście. Tylko wiesz, ja odpalałem, yy, ja odpalałem, słuchaj. Yy, te filmiki na YouTubie mm -hmm. i to jest naprawdę kosmetyka stary to, to, tak. to nie jest jakaś, jakiś feature godny zmianowania jest troszeczkę ostrzej, ostrzej ale to jest no stary ale to no tak no jest troszeczkę ostrzej ale to jest w, w niektórych grach to po prostu nawet w ogóle ja nie widzę różnicy Nie ja rozumiem czyli jaka dla tej samej funkcji jeśli ktoś ma dużą nie opleksę, to, jest to nie opłaca to uważam że to jest to jest jakiś typowy marketingowy no, widzisz, bo ja, ja no że jak będę ja jak będę w co ostatnio grałem bardzo krótko wyjątkowo w tym odcinku mówił bo bo raczej e, gram w takie gry e, starsze, ale, ale gram w... Die, znaczy przeszedłem, bo to jest nie jest długa gra. The Order e, 1886 i ta gra naprawdę jakby była ciut ostrzejsza, to by w ogóle ona przepięknie wyglądała. Znaczy nadal no tak wygląda, jak mówisz to... ciut ostrzejsza, to być może będzie ciut ostrzejsza. Tak, tak. tak. No to, no to te, te funkcje. No to rozumiem, że oprócz tej jednej, którą się po prostu włącza w systemie, e, cały ten interfejs Wygląda znajomo. Tu nie ma jakichś. Znaczy wiesz, dla mnie największą, yy, największy zarzut, tak naprawdę, jaki. Powiesz, w przypadku Dragon's Dogma to jest oczywista sytuacja. Odpalasz Dragon's Dogma, yy, wchodzisz w ustawienia i tam masz poprzedni tryb, nowy tryb, i teraz on się nazywa jakoś tam, nie wiem jak on się nazywa, ale jest jakiś dodatkowy tryb, nie? Mhm. I, i, wtedy, I wiesz, masz włączony ray tracing, masz PSSR, masz te wszystkie ficzery. wiesz, że generalnie to włączyłeś, to działa i przede wszystkim to widzisz. To widzisz, bo to czujesz. Od razu czujesz, że to jest ta ślicznie wyglądająca jedna z najładniejszych gier w ogóle wydaje mi się tego roku, Dragon's Dogma i ona działa w 60 klatkach i po prostu jest super. tak? I teraz rzeczywiście można w nią grać. Ale przy wielu grach, stary, to wydaje mi się, że albo mamy do czynienia w dalszym ciągu z jakimś błędem komunikacyjnym, albo po prostu jakby nie podoba mi się to, w jaki sposób to jest robione, bo na przykład odpaliłem stary, tak sobie patrzyłem na tą mm -hmm. listę tych gier, nie? Odpaliłem sobie Hogwarts Legacy. Nie wiem, czy grałeś w Hogwarts. Legacy. powiecie, że ja Hogwart. oglądałem w ogóle na filmikach porównujących i ja nie wiedziałem, wiesz, mu się zawsze wydawało, że to, jest, że to jest gra z nowej generacji. Ja wiem, że ona ma wersję na Switcha, ale postacie w tej, w tej grze to wygląda jak z PlayStation 3. I jak widziałem te porównania tych filmików... Nie, filmikus... Damian, sorry, nie, co... Psz, nie mogę słuchać tego, co mówisz. Hogwarts <głos> Legacy to jest jedna z najładniejszych gier obecnej generacji. Okej, okay, no dobra, to, to, okay, no to wymazuję to, co powiedziałem nie no, o postaciach. wyglądają spoko. No nie wiem, no nie będę się tutaj z tym kłócił, ale wydaje mi no. się, że to trosze, <głos> przy, trochę się odkleiłeś się. Natomiast znaczy, wiesz co, to że... było tak, że widziałem jakieś takie parę scen, a ja nie umiem o tym lataniu na miotle i tak. Może ze Switcha, stary. No może to była... właśnie Pamiętaj, Switcha... Pamiętaj, że ta gra na Switcha została wydana bodajże rok po premierze na... Serie Sexa i PlayStation 5. Znaczy może ktoś chciał zrobić taki myk, nie? Wiesz, oszukać nie wszystkich mówię, i pokazać ale, ale, ale wersję patrzyłeś, ze Switcha ale, i mówi, to jest wersja PlayStation Pro? Ale patrzyłeś, jest... na wersję, ale patrzyłeś na wersję ze Switcha, no to stary, yy, wersja ze Switcha, yy, tam nawet nie ma otwartego świata. Tam jest ekran loadingu przy wejściu... Z, wejściu z zamku, tak? przy wyjściu z zamku, ale jest nawet ekran loadingu, jak wchodzisz z, nie wiem, z, do sklepu na przykład. Nie, nie, nie? no to, to oczywiście ja żartuję. Nie to chodzisz, to widziałem to jest wersji na loadingu. Switchu, to mnie zaskakujesz teraz, że myślałem, że to jest po prostu coś jak Witcher 3, nie? Wiedźmin 13 na Switcha, że to jest że to jest ta sama gra, tylko po prostu no, wszystko jest w znaczy, To jest ta sama gra, tylko wyobraź sobie, że po prostu... Yy, w normalnej wersji ona jest z otwartym powiedzmy kwa, czy quasi otwartym światem. G generalnie w większości te loadingi są poukrywane. Nie wiem, przechodzisz przez drzwi i oglądasz animację, jak ktoś otwiera te drzwi, i w tym momencie wiesz, że te 2 3 sekundy, gdzie ta kamera jest troszeczkę inaczej ci kadruje, no to chodzi o to, że tam się coś doczytuje, nie. Mhm. Ale to jest na, PS na PS5, na Xboxie, na PC, a w przypadku wiesz w przypadku Switcha, no to musisz obejrzeć ekran loading. Tam, Więc tam, tam to... został ten świat. Podzielony, no bo to wiesz, tak w hmm. względy finansowe. No, znaczy nie, bo nie chciałem tutaj teraz recenzować się. o Hogwarts Legacy, skoro nie grałem. I... No dobrze, to, to ale ja powiem, stary, no, tak, to ja ci tak. To powiedz mi, co, co ja ty Ja zapamiętałem Hogwarts Legacy generalnie jako bardzo ładną grę, hmm. przepiękną grę. I jak odpaliłem tę tą, tą grę, no to, to zajrzałem w te tryby i teraz tamtych trybów teraz jest pięć chyba, bo jest tryb wow. Fidelity, jest tryb Fidelity plus, plus Ray Tracing, jest jakiś tryb high frame rate, jest tryb zbalansowany, jest tryb jeszcze performance i ten tryb taki high frame rate że tam masz 120 klatek. I ja, szczerze powiedziawszy, ja nie pamiętam, czy te wszystkie tryby były bo teraz jakiś materiał ostatnio obejrzałem i ktoś powiedział, że na początku były chyba tylko dwa czy trzy tryby, no ale odpaliłem na początku w tym trybie y, Fidelity plus Ray Tracing, no bo wiesz, tak wszyscy reklamowali, że ten Ray Tracing, ale kurde, patrzę na moje oko, 30 klatek, o co chodzi, nie? dlaczego to jest 30 klatek, nie? wprawdzie też zauważyłem i to będzie pewnie miało związek z grą, w którą grałem przez ostatni czas, y, czekając na PlayStation 5 Pro, ale miałem takie wrażenie, że te 30 klatek już jakby inaczej, już mnie tak nie kuje w oczy, bo, bo się może odzwyczaiłem o tych. ale w dalszym ciągu jednak to jest 30, nie? I się poczułem lekko zawiedziony. I potem, rzeczywiście, jak zacząłem to wiesz, szukać, te, te tematy, to nagle się, po pierwsze, odkryłem jedną rzecz, że w niektórych grach w menu wcale nie masz żadnej informacji o tym, że ta gra jest en enhanced dla PlayStation 5 Pro, i wcale nie masz tego nawet napisanego w trybach, że dalej mm. masz tryby, na przykład Jedi, a ten Survivor, nie? W Jedi Survivor, bo też ściągnąłem, Zarobiście ta gra wyglądała wcześniej, tak mi się też wydawało. Odpaliłem teraz, wygląda tak samo dobrze, nie, że jakby, wiesz, bez porównania, jeden do jednego, nie, albo jakiegoś filmiku na YouTube. Ja nie jestem w stanie stwierdzić, nie. Mhm. I tak naprawdę cały czas masz, masz te dwa tryby w menu do wyboru. Fidelity albo performance, nie? czy tam quality versus performance. I tak naprawdę, wiesz, to co mnie wkurzało, że ja bym chciał, żeby miał cztery tryby, bym wolał. Bym miał quality i performance podstawowe i quality performance na PS5 Pro. I wtedy jako użytkownik bym sobie sobie sam poprzełączał i bym sam sprawdził. A tymczasem twórcy zrobili to w ten sposób, że gra rozpoznaje, że masz PS5 Pro i po prostu w trybie quality jest... Nie znaczy wiem, dla mnie to jest jeden... spójniejszy klatkarz, wyższa rozdzielczość renderowania. Tak samo w performance. Wyższa rozdzielczość, 60 klatek, ale wyższa rozdzielczość, generalnie lepsza jakość, ale znowu, jak tego nie spojrzysz jeden do jednego z tym, tym, to nie widzisz różnicy. Znaczy moim zdaniem Wie... to jest największy problem PlayStation 5 Pro. To jest to, że zamiast, zamiast zrobić to, co zawsze wydaje mi się, że mówiliśmy, czyli mamy na zwykłym PlayStation 5, nie da się Musisz zawsze albo quality, albo performance, tak? Więc masz te 45% więcej mocy czy czegoś, żeby nagle nie robić dwóch trybów, tylko jeden optymalny, czyli co, w którym jest i quality, i performance. I tyle, i to, kto powinno być rozwiązane. tak. No okej, okay, ta... aczkolwiek ja bym, aczkolwiek wiesz, ja, ja mimo wszystko tutaj bym polemizował, to znaczy dla mnie nie ma problemu z tym, żeby było tych trybów, tylko żebym ja po prostu widział mógł to wybrać. Bo wracając znowu do tego Hogwarts Legacy, wiesz, ja odpaliłem ten Hogwarts Legacy w tym trybie 30 klatek z tym ray tracingiem i owszem, ta gra wygląda pięknie yy, z tym ray tracingiem, wiesz, jak tam wchodzisz i widzisz te odbicia, to tak, są naprawdę jakieś, te odbicia. Tak, na metalowych lampach. Niesamowicie tak. to wygląda, tylko ja sobie pomyślałem, ale na PS5 też były te odbicia. Tak zapamiętałem. Mhm. A potem, stary, odpaliłem filmik w YouTubie, żeby zobaczyć porównanie, no tak, no były stare te odbicia, tylko te odbicia to były takie, nie wiem, jak przez mgłę stare, to, to w ogóle nie ma porównania z tym, no. rzeczywiście, ray tracing w, na PS5 Pro to tak. jest ray tracing, nie? No tak samo znowu, w Spidermanie z że, że odbicia na przykład na, na tych szybach, na tych wieżowców, budynków, nie? przychodzisz się, się ulicą, to, to, to widzisz różnicę, nie? że ta znaczy, że ta, ta jakość tych, tych nie postaci no, odbytych jest większa. Akurat ja nie grałem w Spider-Man, ale, odbyt, ale widziałem powiem ci tak że to jest, to jest tak, że to jest taka różnica, która absolutnie nie ma żadnego znaczenia, bo ty, bo ty nie spędzasz czasu i nie przeglądasz się w tych szybach. Wiesz, o co chodzi? Tam są ważniejsze rzeczy i... Ale to nie do końca jest tak, bo to w przypadku w przypadku tych szyb i wiesz w przypadku tego raytracingu w Spider-Manie 2 to nawet nie chodzi o to, że ty masz to przeglądać, mhm. tylko chodzi o to, że jak ty grasz i widzisz te odbicia, no to wiesz, no to albo to są odbicia niskiej jakości, gdzie, wie, gdzie widzisz tak naprawdę kątem oka, że to są niskiej jakości, albo widzisz rzeczywiście, że to są odbicia super wysokiej mhm. jakości i moim zdaniem coś takiego widzisz i to widać, bo mówię, jak... Ja nie muszę być żadnym filozofem, ja nie muszę robić żadnego. Jeżeli ja odpalam Hogwarts Legacy, patrzę na odbicia, ja się nie muszę nawet w niespy... Wiesz, to co chcę powiedzieć, że ja się nie muszę skupiać na tych odbiciach. Ja po prostu, jak wejdziesz do tej sali i zobaczysz, jak tam się odbija w tym, tym, w tych oknach, w tych witrażach, i to wszystko, wiesz, zobaczysz te odbicia, no to one, i, i potem zobaczysz sobie te odbicia na tym, to ty, to ty od razu to widzisz. No, to nie jest tak, że ty się musisz, tak jak, ty musisz, tak jak myślę, że sugerujesz w tym Spider-Manie, że ty musisz, nie wiem, teraz się skupić, żeby zobaczyć różnicę. Nie, to, to, to od razu to widać. Mhm. Przynajmniej ja to od razu widzę tylko ja ubolewam nad tym, że tak naprawdę ja generalnie zapamiętałem Hogwarts Legacy jako śliczną grę. W związku z tym, jak odpaliłem ją teraz, to ja nie, nie widzę za bardzo, że ona jest dalej super śliczna, nie? I jakby, znaczy widzę, że ona jest dalej super śliczna i jakby nie, nie widzę tej różnicy. I dopiero tak naprawdę jak zobaczę filmik, a dobra, to teraz mogę sobie zobaczyć, że faktycznie mhm. Ray Tracing, który jest na PS5 Pro, no, no to jest powiedzmy, nie wiem, dwa poziomy wyżej niż Ray Tracing, który był na, na zwykłym PS5 w tej mhm. samej grze, nie? Że tu mhm. widać mhm. różnicę. No tak, I tylko wydaje mi się, że, okiem, że tu znowu będzie wchodziła, wchodził cały na biało Digital Foundry, tutaj, cała ekipa. I oni będą z lupą ci pokazywać, gdzie, gdzie te różnice są, tak najbardziej, wiesz, znaczące. No to co z tego? No to okej, tak, to nie tak, tak. wejdą. No je, a jest jeszcze to myślę, chyba jedno. pokażą, bo, to, bo ja to widzę. Ja, mhm. Rozumiesz, ja już ja nie muszę Digital Foundry, bo ja już widzę te różnice, mhm. nie? Mhm. Jak oglądam na YouTube jakieś porównania. Zresztą oni chyba robili też porównania do tych. No tak, nie? oni chyba nie jeden materiał, bo oni, zdaje się, mieli wcześniej yy, ten sprzęt mogli to przygotować. No chodzi, wiesz, chodzi mi o to, że tak, że. Yy, jak ja oglądałem materiały nawet z tych zwiastunów, nie? Że, że będzie ten Ray tracing w Hogwarts Legacy, to ja myślę, no ale przecież już był Ray tracing w Hogwarts Legacy, nie. No i patrzysz na ten zwiastun, i widzisz, że tam jest to okno na przykład, i ono się odbija w posadce. I mówisz, no ale to już było, nie? Ale potem odpalasz filmik. I widzisz gołym okiem, stary, nie musisz się specjalnie wpatrywać, że, a to nie jest gra jak Spider-Man, że ty przelatujesz w tym, tylko ty sobie idziesz spokojnie po tej sali mm -hmm. i widzisz, że na PS5 Pro rzeczywiście jest wyraźne okno, które się wyraźnie odbija z wieloma szczegółami, które widzisz w tym odbiciu, a na PlayStation 5 zwykłym, ten tracing to jest po prostu jakiś rozmyty obiekt, który jest raytracowany, tak? jest to śledzenie promieni, ale to jest po prostu jakby się tam odbijał, jakby ktoś tam zapomniał ostrości wyregulować. I ty mhm. to widzisz od razu, że tam nie ma tej ostrości, że tam nie ma tej jakości w ogóle w, tego, w tym odbiciu. Mhm, wiesz? To jest Więc mógł to mógł nawet ciekawy... akurat w tym przypadku, to wiesz, tylko chodzi o to, że Pytanie jest takie, no dobra, a nie mogli dać na PlayStation 5 Pro tego dziadowskiego ray tracingu z PS5, ale w 60 klatkach? No właśnie. No właśnie. I to jest, to jest moje pytanie a propos też dwóch jeszcze funkcji. No jedna, o której rozumiem, że tego nie włączasz. To jest, to jest coś, co automatycznie działa i w jakimś tam trybie się, się załącza, czyli ten PSSR, tak, czyli to... to, to nie wiem, a to już zależy, wiesz, no ale mi się wydaje, że to wszystko zależy od od gry i od y, deweloperów, nie? bo niektórzy deweloperzy y, mówią tak. Y, w Hogwarts Legacy jest napisane y, w tym patchu, czy tam w tych informacjach, do których się znalazłem, to czytam: "W każdym trybie jest wykorzysty na PS5 Pro w każdym trybie wykorzystywany jest PSSR i w każdym trybie wykorzystywane są te nowe feature'y". Aha, aha, rozumiem, czyli y, o Ale ty tego nie widzisz, ty tego nie masz, nie możesz zmienić sobie paska PSSR-a. Ale na przykład w Dragon's Dogma Uż, y, developer dał ci tą możliwość, że możesz sobie, z, wiesz, i, w, i wtedy widzisz jeszcze ten wzrost tego klatkarzu, nie? No ale wiesz, są gry, w których w ogóle nie, na przykład wyczytałem, że na premierę, na 7 listopada Diablo 4 ma y, wspierać. I ja do dziś nie wiem, stary, czy to jest jakaś kaczka, bo ja odpaliłem to Diablo 4, od razu włączyłem y, z Ray Tracingiem, patrzę, no kuźwa, no to skaczę jak, nie wiem, jakbym to odpalił stary na, na, na Steam Decku. Wiesz, co to, to jest stary? Znaczy, wiesz Więc, co? znaczy jak powiem Ci jedną rzecz, bo um, ja pamiętam. wiesz, jeszcze tego dokończę. Mhm. Chodzi mi o to, że te tryby są takie same, jak były na PS5 zwykłym. I ja, mhm. naprawdę, nawet ja, ja nie widzę szczególnej poprawy. Więc najprawdopodobniej albo ten patch nie został jeszcze zaimplementowany, albo został zaimplementowany właśnie w sposób beznadziejny, co generalnie jakby potwierdza to, co powiedzieliśmy na początku. Wiesz, jakby te gry już wyszły. Ci deweloperzy już, wiesz, oni chcą teraz kapitalizować zyski, a nie, kurde, y, jeszcze pracować nad tymi samymi grami, nie? No, mm -hmm. to, że ja, wiesz, ja, pewnie ja Dragon's ubolelam... Dogma jest wyjątkiem. Tak, no, ja no. ubolewam, że też nie ma jednej takiej rzeczy, która y, wyszła chyba przypadkowo i to była y, kwestia tego, że wcześniej nikt nie myślał o tym, że będą jakieś y, lepsze wersje konsol bo to zdaje się chyba się, to chyba zaczęło się, możesz mnie poprawić, ale to, to chyba poprzednia generacja, ten PlayStation 4 i Xboxa One, nie? że to była ta generacja, gdzie się pojawił ten One X, gdzie się pojawiło PlayStation 4 Pro i nagle gry, po prostu jak, jak sprzęt dawał więcej mocy, to one same z siebie, wiesz, bez żadnego trybu. No nie, Jak na przykład klatkarz był, że powiedzmy było między 50 a 60, to ta, do ta dodatkowa moc była wykorzystywana i automatycznie gra do tych 60. Ale nie, no dobijało. to teraz tak jest. Ale to tak jest teraz. Tylko takie mam wrażenie, że to jest, wynika bardziej z tych trybów, które ustawiasz, nie? Oczywiście nie, tam zjestem, ta moc jest, ale... Nie, no stary, w metaforze nie ma żadnego patcha, a jest boost. 10 nie klatek. Nie ma? ma pacza. Nie ma żadnego patcha oficjalnego. Nawet metafor nie jest wylistowany jako gra wspierająca y y y PlayStation 5 Pro, a Digital Foundry pokazało, że odpalasz metafora, odpalasz oni akurat wybrali jakieś tam miejsce tej gry, gdzie, bo tam są w tym metaforze spadki, od dziwo, ona jest beznadziejnie zoptymalizowana w niektórych miejscach i tam y, pokazują, że na PS5 masz 40 klatek, a w tym samym miejscu na PS5 Pro masz, 40, masz 50. Nie? Mm -hmm. Tu 42, nie wiem, a tu 53. Mm -hmm. więc, no więc tam tak. jest... Znaczy więc nie, tam jest i... Wiesz, tak. te, te gry, te gry, które nie mają patrzy, więc jeżeli mają odblokowany klatkarz, no to jakby wszystkie gry na tym zyskują. Aha, aha. Yy, ale właśnie zyskują na tym tylko ze względu na to, że tam jest troszeczkę więcej mocy, w związku z tym jest troszeczkę, yy, troszeczkę większy klatkarz. Natomiast znowu, wiesz, Diablo w 60 klatkach chodziło OK na PS5. W 30 klatkach też chodziło tak samo. Więc yy, mówię, no albo jeszcze jest jakiś jakaś kaczka dziennikarska się pojawiła i po prostu... Yy, bo tam nigdzie nie jest nawet napisane, że tam jest wspierane PS5 Pro, tylko jest po prostu ulepszona jakość. Nie? No to był ten ulepszony jakość tryb, który był na, na normalnym PS5, to po prostu włączałeś i może miałeś. Może jeszcze pracuję, Ale jest jeszcze jeden tryb, jego się wy, wybiera z menu i on jest tylko w niektórych grach, a jest jeszcze ten High, high Frame Rate. E, e, ale no, to czy... jest, ale high, high Frame Rate to nie jest tryb związany z PS5 Pro, stary. Nie? High Frame Rate to jest po prostu tryb 120 Hz, który był już na PS5 w wielu grach, nie wiem, w God of na przykład. Mm -hmm. Tylko mm -hmm. tutaj chodzi o to, że wiesz, jak w God of miałeś high, high Frame Rate, czyli odpaliłeś tryb 120 Hz, w ogóle w God of mogłeś odpalić tryb 40 klatek na sekundę. Mm -hmm. Czyli mogłeś sobie odpalić tryb Quality, ustawić, że masz klatkę 120 Hz, że masz panel 120 Hz i wtedy gra automatycznie w trybie Quality przechodziła ci w tryb 60 klatek ale w God że teraz masz trzecią opcję, PS5 Pro, wybierasz tą opcję i tu też możesz odpalić albo high frame rate, 120, albo po prostu standardowo 60, nie? Mm -hmm. eee, Wiesz, więc high sens? frame rate nie jest czymś specyficznym dla Aha, eee, rozumiem. Czyli, dla czyli to nie jest Pro. tak, że, że jest jeszcze jedna dodatkowa funkcja, tylko po prostu ten tryb, który już był, teraz nie, to, to, jest, to jest, jest, jest fajniejszy. Nie, to no, jest... Jakby zawsze PlayStation 5 wspierało 120 Hz. No jeżeli... Mm. Tylko musisz mieć panel, stary. Nie ma czegoś takiego, że odpalisz tryb High Frame Rate Mode na telewizorze 60 Hz. Nie, nie, no to wiadomo, no to, to jest logiczne. Nie ma takiej opcji. Tak. Ale nie, no nie ma nawet takiej opcji, że nie wiem, że gra fizycznie będzie renderowała więcej klatek, będzie płynniejsza i tak dalej. Nie ma takiej no, opcji, nie, nie, nie, nie. Stary. Nie, nie. Będziesz zawsze miał... Również, tak. musisz, musisz mieć panel, który będzie w stanie obsłużyć. Więc, więc tak czy siak, znowu wracamy do punktu wyjścia. Sens posiadania PS5 Pro tak czy siak... Jest tylko wtedy, jeżeli zamierzasz to PS5 Pro podłączyć do w miarę nowego telewizora. Tak? Nawet nie musi, to, to może być telewizor sprzed paru lat, bo nie wiem, w oledach nie sprzed dwóch, trzech, czterech lat już miałeś 120 Hz, już miałeś VRR, już miałeś tryb low latency, już miałeś stary, te wszystkie śmery, bajery. Tak? Tylko wtedy mhm. te telewizory kosztowały tam odpowiednio więcej. Mhm. Natomiast dzisiaj pewnie, jakbyś kupował telewizor, no to już... Wiele z tych rzeczy, albo wszystkie te rzeczy możesz znaleźć też w normalnych telewizorach LCD. I w ogóle jedną rzecz też właśnie się zastanawiałem, bo no rozumiem, że już kilka gier pograłeś, tak, że to już jest ten, więc, więc z tego, co no mówię, też no, widziałem, to czytałem metafora. to Final Fantasy na przykład 7 najwięcej zyskało, bo tam były te problemy, no tak. że, że gra miała to nawet na zdjęciach widać, nie? że jest po prostu w niższej rozdzielczości renderowane w tym trybie performance, czy wiesz, w tym, tym że było to 60 no lat. tak, ale to, to ja, ja, ja nie mam już niestety Final Fantasy, bo ja miałem je w wersji pudełkowej i już wieki temu sprzedałem, ale mm, Final, y, to, to już ja nawet wtedy widziałem, że w tym trybie performance, no, no, miałeś wrażenie, że to jest naprawdę rozmyte, nie? I to nawet z pozycji kanapy to wyglądało słabo. W trybie jakości Obraz był Żyleta, ale niestety 30 klatek, nie? mhm. I, I w grze, w której mimo wszystko ta walka jest stosunkowo dynamiczna, wiesz, ta, ta, te efekty i to wszystko jest naprawdę ślicznie zrobione, no to, to, to jednak no nie dało się moim zdaniem w 30 klatkach komfortowo w to grać. Mhm. Natomiast teraz rzeczywiście tak, i to jest taki przykład właśnie jak Dragon's Dogma. I moim zdaniem to jest przykład, to jest taka. Nie, taki, naprawdę taka mała zapowiedź tego, co się wydarzy w przyszłości, jak deweloperzy będą faktycznie tworzyli grę, od początku wiedząc, że ona musi chodzić na PS5 i na PS5 Pro. I mi się wydaje, że to będzie coraz bardziej widoczne. Ja wiem, że teraz, oczywiście, teraz to mamy do czynienia, wiesz, z taką pożywką dla y, haterów, dla tych wszystkich ludzi, którym się, nie wiem, którzy. W, cią, cią, ja mam wrażenie, że to są tacy ludzie, którzy ciągle wstają lewą nogą rano stary i za każdym razem czołem walą o tą framugę stary. No, no tak, zawsze, zawsze muszą się coś, uderzą tym czołem o, o górną pryczę. Tak, zawsze stary, po prostu im, zawsze zupa jest zasłona stary, nic im się nie podoba, wszystko jest po prostu nie tak, no. pogoda jest zawsze... Albo za zimno jest, albo za gorąco, stary, nigdy nie jest idealnie stary. Albo nie pada deszcz, albo z kolei za bardzo pada i wszystko gnije. Albo nie pada i jest susza. Albo wiesz, za wcześnie jakby... dostali konsolę, bo się spodziewali, że później. Albo za wcześnie, albo za późno dostali konsolę, stare. Nie ma po prostu, tych ludzi nie da się uszczęśliwić niczym. Wiesz, mm -hmm, i jakby, mm -hmm. ja to rozumiem, no wiesz, no, jakby świat się dzieli na różnych ludzi. No tak, nie? no, wiesz. Ale to, to rozumiem, że na przykład y, nie masz takiej większej ochoty, żeby zagrać teraz, wiedząc, że na przykład, nie wiem, Dragon Age, y, Vanguard dostał patcha y, tego, tego, poprawiający te wszystkie efekty. Nie masz ochoty na przykład zagrać w tę grę, y, czy w jakąś inną, y, specjalnie. Czy na przykład jest jakaś taka gra, to na przykład odkładałeś zagranie w nią, mówisz, kurczę, no, żeby ona tylko ładniej wyglądała. I mówisz, o, wyszła w wersja enhanced Ale na pro Dla mnie nie, teraz się, nie, Tylko, ni że dla mnie... Ar Wiesz to dla mnie argument, żeby ładniej wyglądała, to nie argument, żeby płynniej chodziła. No tak, płynniej chodziła. Wiesz, Oprócz Dragon's Dogma 2, ten... ale Dragon's Dogma 2 to zdążyłeś przejść do tego czasu, więc... Ale, ale napocząłem kolejne przejście i myślę, że wrócę do Dragon's Dogma 2, bo w dalszym ciągu jest tam wiele... Tylko teraz z kolei gram w jeszcze inną grę i, i, i w sumie mhm. nie, gram na PS, na, nie gram w tą grę na PS5, na PS5 generalnie, w związku z tym... Chcę ją skończyć jakby, nie? I, no. Ale to zaraz będziemy o tym gadać, więc to nie będę teraz y, spoilował. Natomiast y, szczerze powiedziawszy, nie ma takiej gry, wiesz, bo, bo tak jak mówię, jakby ja w te wszystkie gry już grałem, powiedzmy. Albo to są gry, w których ten, mówisz Dragon Age. Dragon Age kompletnie nie interesuje jako gra. Jakby to jest jakaś dla mnie i, i to nawet, wiesz, nawet nie... obejrzałem jakieś tam materiały. M dziękuję. To, to dziękuję. Wiesz, to jakby dla mnie zbyt infantylne. Wygląda fajnie, być może gameplayowo, ale wiesz, ale to jest trochę tak, że... Kurczę, nie wiem do czego to przyrównać, stary, ale... No bo wiesz, bardzo często w życiu użyję takiej zawoalowanej metafory. Bardzo często w życiu ktoś mówi ale stary, co z tego, że założysz tą trupią czachę, nie? To jest tylko trupia czacha, założysz tą koszulkę i będziesz z nią chodził, będzie super, nie? No i ty zakładasz tą koszulkę, wszystko jest ok. A po 10 latach wstępujesz do NSDAP, nie? Więc wiesz, więc wydaje mi się, że, że trochę tak jest z tym, z tym Dragon's Dogma, nie? Że jakby. Ja no rozumiem tak, ten, no... ale wydaje mi się, że ten jakiś podprogowy przekaz, który tam się odbywa na wielu płaszczyznach. No tak, to ja, ja właśnie zagłosuję, port... ja, wiesz, ja zagłosuję portfelem. Ja dziękuję za tego rodzaju pomysły, nie? Wiesz? I jakby, nawet jeżeli tam są poprawki dla PS5 Pro, super, ale. No, tak. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, nie? No, ale Jakby tam raczej, nawet nie ma specjalnych tam, tam nie ma rzeczy, które na przykład zyskałyby na fizyce. Tak jak na przykład i wiesz... Ja teraz powiem ci, dlaczego... O jakiej A, jest grze jedna piję. gra. O, właśnie, stary, jak teraz. To akurat nawet będzie idealnie pasować, stary, yy, no, znaczy, jako druga gra o którą mi chodzi grę, żebyś zagrał. Ja wiem, o którą ci grę chodzi, bo ja nawet ostatnio pomyślałem, że jak będzie na Black Friday, na promocji, to kupuję yy, Stellar Blade. Tak, tak, ale widzisz, jak <śmiech> nawet nie musiałem dokończyć tej płyty, wiedziałeś, o co mi chodzi. Tylko wiesz, tylko wydaje mi się, że Stella, Stellar Blade yy, wygląda My tak świcznie. mówimy z japońskiego, wiesz, bo ja się też łapę na tym, że Mówimy tak, to L i R wymawiam tak samo jak Japończycy. Więc Stellar Blade. <grym> tak, no wiesz, więc, <grym> Blade. Ja, więc ja... Nie no, ja, ja na pewno stary chcę zagrać w Stellar Blade, bo, bo wydaje mi się, że no... Nie można ocenić, mimo, mimo mojego jakiegoś tam... Yy... Pamiętaj, żeby zagrać w nią przed końcem roku, bo ona będzie w twojej tak, top Tak, tak, nie no właśnie mówię, dlatego... Wiesz, ja ci obiecuję, to tak jak zresztą już dotrzymałem tej obietnicy w przypadku Baldur's Gate 3, powiedziałem, że jak będzie Baldur's Gate 3, na jakiejś mm -hmm. promocji, to ja go kupię. I, i był na promocji wprawdzie 10%, ale był. <laughs> więc kupiłem. No tak, no. Natomiast jeżeli Stellar Blade będzie na jakiejś promocji, naprawdę, niech to nawet będzie te 10%, to ja go kupię. I obiecaj to mi, że kupię. będzie zgrał z żoną obok dla fabuły, żeby ona też mogła się... Nie, z, słuchaj, z żoną moją, powiem Ci tak, z żoną moją to nie przejdzie, z innego powodu, bo Stellar Blade jest dość brutalną grą, tam jest dużo krwi, dużo flaków z tego co widziałem i tak dalej, nie, więc, więc jakby to nie, przy... ja ostatnio żonie, słuchaj, nie wiem, dla jaj yy, tak, żeśmy siedzieli, bo dawno nie grałem w Mortal Kombat i podłączyłem stary mojego arcade stick'a yy, i, i włączyłem Mortal Kombat i tam zacząłem grać Kitano. i ona ma takie fatality, że rzuca te wachlarze i one tak, wiesz, wirują i tak szatkują od góry, jeden wachlarz od góry, od głowy, drugi wachlarz od dołu i stary, odpaliłem tego Mortala i tak mówię, o, zobacz, zobacz, kochani, jakie super, nie? I ona prawie Pawia puściła stary i powiedziała, żebym więcej takich rzeczy nie pokazywał, stary. Mm -hmm. Natomiast, właśnie, o, to też jest ciekawe, bo ja odpaliłem tego Mortal Kombat, bo też gdzieś wyczytałem, że będzie jakiś, y, jakieś wsparcie, ale odpaliłem tego Mortal Kombat, boże, jak ta gra pięknie wciąż wygląda. Stary, normalnie, jaka jest szczegółowość? I nawet mam wrażenie, A że. MK1, Mortal Kombat 1. Tak, tak. Ten taki, wiesz... To nie, nie jest no stary nie gra. O jedyn... Nie wiem, czy to nie jest gra z tego roku, ale nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Więc Czekaj. jeśli nadal dobrze wygląda i to jeszcze na PlayStation 5 Pro, no to już w ogóle świetnie świadczy, bo oni nawet nie zrobili wersji enhanced. No, nie, no wygląda stary... A ty, ty grałeś w Mortal Kombat 1? Nie grałeś, nie? Nie, ale wiesz co? Grałem w poprzednim Mortale i też grałem w Injustice. I zdaje się, że to są ci sami ludzie, którzy to robią Neversoft, tak? Mogę się mylić. I naprawdę znaczy, postacie możliwe, wyglądają tak, zawsze no, świetnie w tych grach. Tak. Injustice, było, znaczy zawsze one były świetne No to, gra, to jest poziom nie, moim ale... zdaniem, zdaniem Stellar Blade. No na pewno. Stary, Mortal Kombat 1 to jest w ogóle to jest chyba z zeszłego roku jedna gra, ale to jest to jest stary, przepiękna gra. Ale dobrze, Ty że się wizualnie. Ona się w ogóle nie zastarzała stare, moim zdaniem. Teraz wyszedł dodatek do niej i tylko, że jest strasznie drogi, więc tam stówę kosztuje nawet na jakieś promocje, ale moim zdaniem jak, jak go przecenią na 50-70, to wtedy go kupię. Ale już, e... teraz już, teraz musisz, musisz już trochę, wiesz, nie, nie, ty nigdy nie cebulowałeś, więc ja tak nie będę nawet tego używał słowa, ale już teraz, zobacz, ze względu na to, że nie masz tego napędu nie będziesz mógł sprzedawać tych płytek po skończeniu gry, to już musisz zwracać uwagę jak dysponujesz swoim portfelem, jak, czy gry, których na przykład nie musisz zagrać, czy je kupisz na przykład w promocji. A kiedyś było tak, że miałeś więcej takich impulsywnych zakupów, bo wiedziałeś, że okej, okay, nie podoba mi się, ona może iść. Bo ja nie wiem, jaka jest polityka zwrotów na PlayStation i ona nie jest chyba taka łatwa jak na przykład na Steamie, nie? Więc to też jest eee... Ja miałem tylko jeden zwrot na PlayStation, stary. Bardzo ciekawy w ogóle. To chyba Otmatyczmy. o tym nie mówiliśmy. Concord, tak? Nie, nie, no, ale to, w, to chyba o tym nie mówiliśmy, to ja o tym powiem. Bo, bo wiesz, zanim powiem o Sony, no to też mówiłem chyba o tym wielokrotnie na Xboxie na, na, na Microsoft, no to w ogóle ja zawsze mówiłem, że tam, wiesz, obsługa klienta jest top. Tak. Bo tam generalnie ja kupiłem kiedyś yy, For Honor, yy, też na jakiejś chyba promocji, bo to już było po premierze, zacząłem grać ten For Honor, a potem się zorientowałem, że tak naprawdę, wiesz, przeszedłem dwie czy trzy pierwsze misje. Takie one są dość długie, to jest, wiesz, tam z godzina, dwie godziny grania, nie. I, I stwierdziłem, że, kurde, ale to jest jednak gra w gruncie rzeczy do takiego grania sieciowego, i w sumie mi się nie chce w to grać i tak dalej. Więc napisałem, że się pomyliłem, kod przebiegł po klawiaturze i kupiłem. I oni starymi zwrócili kasę. I się nikt nie zastanawiał, że ja tam już jakieś wmenty odblokowałem i tak dalej, stary. No to ja też na jedną PlayStation... grę zwróciłem ostatnio, a to mi się zdarzyło, nie wiem, mhm. dwa, może dwa czy trzy razy w życiu kiedykolwiek oddałem jakąś grę cyfrową, nie? Raz chciałem oddać, ale, na Steamie pewnie. ale nie, nie, nie uznali mi. Właśnie na Steamie chciałem oddać jedną grę, bo, bo nie, no nie grałem. Nie uznali ci? Bo było już dwa tygodnie, minęło. Mimo, że nie grałem dwie Aha. godziny, to już minęły dwa tygodnie i oni tam mają, Rozumiem. tak z automatu to robią. Ale oddałem ale raz przynajmniej... na gogu, bo, bo okazało się, że trochę się oszukają, jeśli chodzi o wersję tam gry, bo miał, miało coś być, nie było, też bez problemu. No i jedną grę, y, którą, w którym będę o nim może dwa słowa powiem ale Star Citizen. To jest też gra, którą A kupiłem. I oddałem się, tak? Tak. Znaczy to jest tak, że kupiłem taki starpak, nie? Gdzie masz mm -hmm. e, jakieś tam ekstra rzeczy, no nie? Takie w, na start, statek, duperelki i e, to kosztuje tyle, ile cała gra, nie? Taki starpak. Mimo mm -hmm. w promocji. Mimo, że w promocji. I oddałem. Ale to jak będziemy rozmawiać, co ostatnio graliśmy, to jak lat, nie tak z 10 minut na, na te wszystkie rzeczy, które robiłem, po, poświęcę i wtedy też wspomnę o Star No Ale, znaczy, ale mhm. wiesz, ale w przypadku Steamu, yy, Steama, przynajmniej to jest yy, uczciwe, że jakby znasz te zasady, nie? Czyli tak jak tak. mówisz, jakieś tam dwa tygodnie, dwie godziny, wiesz, to jest jakby transparentnie, jasno powiedziane i jeżeli przestrzegasz tych zasad, no to wiesz. Ja natomiast nie wiem, jakie są reguły zwrotu na Xboxie, czy jakie są reguły zwrotu tu na PlayStation. Nie mam pojęcia. To są to jakieś jakaś, To są jakieś naj, no najbardziej na PlayStation yy, zasada jest taka, że nie zwracamy. Chyba, że się będziesz wykłócał, no nie? I to jest chyba y, cała ich polityka. A nie? to wiesz co, to, to ja miałem taką sytuację, słuchaj, y, że y, no bo ja bardzo często jak kupo, kupuję rzeczy, wiesz, cyfrowo, no to korzystam z, oczywiście z jakichś tam kart y, kredytowych czy quasi kredytowych takich, wiesz, dla, ze względów bezpieczeństwa jakichś tam przedpłaconych. <fazji> kredytowych, i tak dalej, ale nie? wszystko lega, lega artis. Nie no, ja mówię o, jak kupuję bezpośrednio od Sony. Tak, tak, tak. Czyli wiesz, w sensie bezpośrednio, zdrabki, czyli... takie karty. Tak, tak, tak. Nie, z, nie że zdrapki, nie, nie że zdrapki, właśnie mówię, że tak. dlatego mówię karta, nie? Aha, czy karta aha. kredytowa lub karta przedpłacona w takim znaczeniu, że to jest też karta, system ją widzi jako karta kredytowa, ale tak jak wiesz, sobie robisz kartę w rewolucie, no to musisz ją najpierw zasilić środkami, nie, i mhm. wtedy wiesz, to jest jakby taka, taki prepaid, nie, ale, ale twój to jest, zakup, wiesz bezpieczny zakup, że nawet jak ustawisz sobie tą kartę, żeby tam były jakieś subskrypcje, ale zapomnisz doładować tej karty kasą, no to ona, oczywiście ta subskrypcja ci wygaśnie, nie? No i słuchaj, ja zrobiłem coś takiego, że miałem ustawioną jakąś tam subskrypcję i ją skancelowałem, wiesz, roczną zdaje się, roczną stary, bo kupiłem ją na promocji chyba za nie wiem, trzy czy dwie stówy, a po roku automatycznie tam ona skacze do sześciuset, nie? Bez żadnych promocji, ta roczna subskrypcja tam na, nie wiem, na PS+, na premium czy na jakiś tam pakiet, nie? bo to jeszcze było jakiś czas temu, więc te ceny też pewnie były trochę inne niż teraz. No i słuchaj, anulowałem tą subskrypcję i płaciłem prepaidami i tam prepaidem sobie kupiłem między innymi jakąś tam inną grę, ale nie odpiąłem od konta karty kredytowej. I mimo, że... I wiesz, procedura była taka, że tak. Najpierw anulowałem subskrypcję, a potem za pomocą karty kredytowej kupiłem sobie jakąś tam cyfrową grę którą mi dodało do konta. I potem stary nagle patrzę, miałem subskrypcję wyłączoną, stary, nie przedłużałem. A tu mi karta, wiesz, bank mnie informuje, że mi pobrało 600 z konta, nie? Z karty kredytowej. Mhm. No i mówię, co jest, kurde, nie? Ale patrzę, przecież normalnie nawet mam e-maile, że wszystko skancelowałem i tak dalej. Dlaczego mi pobrało? No i stary, napisałem do Sony, a ci w Sony mi powiedzieli, babka na tej infolinii tam, też bardzo fajnie, miło, elegancko, wiesz, wszystko załatwiłem przez telefon, bez, bez żadnego problemu. Ale ona do mnie mówi, stary, ona mi powiedziała coś takiego, że tak, bo pan miał tą, znaczy, nie, przepraszam, tam nie było, że pan, bo miałeś, wiesz, tam, takie młodzieżowe wszystko, nie? Miałeś Aha. tą subskrypcję yy, i wiesz, i to było tak, że miałeś subskrypcję. Anulowałeś ją, ale potem, jak dokonałeś zakupu, to system automatycznie zobaczył, że masz tą kartę i ta karta jest czynna, i wtedy automatycznie ci przedłużył. No, kuźwa, ale anulowałem! A to jest zakup czegoś innego, stary, a nie tej subskrypcji. No, no ale tak. mi zwrócili kasę. Takie tłumaczenie jakieś od czapy, nie? Ale e, zobacz, wreszcie, ile, ile to ogóle, może wiesz... być y, takich przypadków ludzi, którzy nie zwracają na to uwagi, uwagi. Oczywiście, no, no, no, stary, no Mają ale gdzieś. Stan, a, no, wiesz, przecież... dobra, już kupiłem, też dobra, też nie będzie. No ale Damian. Przecież nawet nie wiem, jak to jest na tym twoim, na tym twoim, na tych twoich punktach Microsoftu, które tam zbierasz skrupulatnie, żeby, żeby mieć tego Game Passa. Ale generalnie dzisiaj nie jesteś w stanie, ja przynajmniej nie jestem w stanie dodać ze zdrabki yy, czasu, jakby Game Passa. Ja zawsze muszę i tak podpiąć kartę. Więc znaczy, nawet jak jak z Game Passem jest tak, że po prostu jeśli uaktywniasz to, to musisz podać im, yy, jak będziesz płacił. Kiedy ta no, subskrypcja dokładnie. się odnosi. oczywiście, tak. tak. Ja muszę I, i dawać Dlatego tak. mówię, i wiesz, i wiele osób, ja oczywiście oczywiście to robię, a potem następnego dnia czy parę godzin później tak. odpinam kartę albo canceluję tą subskrypcję, na, nie? Naturally. Ale I wtedy ona trwa te 30 dni ze zdrabki, nie? Czy tam 60, tak. czy ile na, na tyle, na ile tą zdrabkę sobie wykupiłeś, nie? Ale generalnie to jest jakby mechanizm dokładnie ten sam. To, to wszystko chodzi mhm. o to, a nóż, widelec, ten człowiek o tym zapomni i automatycznie mu pobierzemy. I wiesz, i podejrzewam, mhm. że wielu ludzi po prostu sobie pomyśli, a dobra, tam 30 zł, nie? Może ja też bym stary na to machnął, jakby, jakby to była subskrypcja miesięczna, nie? Jakby pobrało tam, nie wiem, 50 no tak, zł, No tak zł, się zdarza, ja na przykład tam oh, machnąłem ręką, bo powiedzmy, pobrało mi za no kolejny właśnie. miesiąc no właśnie. Yy, subskrypcję no właśnie. Xboxową. Ale nie? wiesz, ale jak mi pobrało 600, to sobie myślę, czy ja na pewno chcę mieć na 600 teraz, wiesz, na, na, na kolejny rok ten cały pakiet, czy wiesz, ja wolę zapłacić, w sumie akurat na, w przypadku PlayStation to nie ma za bardzo zniżek, nie? no chyba, że właśnie są te Black Friday, to wtedy ewentualnie na rok możesz bardzo często za, nie wiem, 20% taniej kupić, nie, mm -hmm. I, i to jest wtedy jakiś tam deal, ale generalnie ja bardzo często wolę zapłacić nawet ten, tą pełną kwotę tego, mm, tej subskrypcji, jakikolwiek, ale żeby mieć tą swobodę, że ja mogę w każdym momencie tak. zrezygnować. Ty musisz tak? uważać, na przykład są, są takie firmy, które mają takie promocje, Chyba Apple ma tak, że jak powiedzmy, tam kupiłeś nowy sprzęt albo coś, to tam trzy. No, chyba że już wcześniej kiedyś z czegoś takiego korzystałeś, nie? Ale powiedzmy, możesz mieć trzy miesiące Apple TV Plus, nie? Czy tam Music Plus? Nie jak to się no ma Tak, wrażenie? ale Damian, ja jestem człowiekiem, który przez wiele lat płacił e, e, Apple One. Nie wiedząc, że mogę mieć i mogę korzystać z Apple TV. No. Ale nie chodzi mi o to, że. Aczkolwiek, tak... ja płaciłem to Apple One przede wszystkim po to, żeby mieć muzykę i przede wszystkim, czyli tam iTunesa i przede wszystkim po to, żeby mieć tam dodatkowe, jak, jakieś no. tam chmurowe tak. usługi, wiesz, które mi były potrzebne. Więc to te Apple TV. Zresztą to dziś i tak stary cały czas płacę i jakby ten Apple TV nie korzystam z praktycznie w no. ogóle. Ale nie, ja chciałem tylko powiedzieć, że chyba e, mogę się mylić, może to zostało zmienione, ale tam było tak, że jak miałeś powiedzmy. Na te trzy miesiące, czy nawet na 6 miesięcy bo było tak. I wiem, że jak skorzystałeś z tego promocyjnego trybu, ale nie chciałeś automatycznie subskrybować, to, to po prostu musiałeś anulować subskrypcję. Ale w momencie anulowania subskrypcji automatycznie też oni ci, nie, nie wiesz, chyba że coś się zmieniło, albo ja teraz wymyślam, ale było tak, że po prostu nie było tak do końca tego... Yy, powiedzmy do dnia, kiedy ta subskrypcja się kończy, tylko w, w tym momencie, w którym anulowałeś subskrypcję, oni ci też zabierali dostęp do tych wszystkich usług. To była taka głupota. Nie, to ja się z czymś takim nie spotkałem. No ale mogę tutaj z, z Allergy coś tam, wiesz, przekręcać. Znaczy, nie? No, takie, takie rzeczy. Wiesz co, raz było coś takiego, ale to było znowu w Microsoftzie, pamiętam, w Xboxie i to było coś takiego, że jak na przykład dopiero co przedłużyłem subskrypcję, nie wiem, minęło parę dni tej subskrypcji, to ja to to pamiętam, że raz chyba, nie wiem, czy to teraz jest możliwe, ale pamiętam, to było jakieś nie, wiem, 5, 6, 7 lat temu, mhm. to, to miałem rzeczywiście coś takiego, że system się mnie zapytał, czy chcesz po prostu anulować odnowienie tej subskrypcji, ten okres dojdzie do końca i po prostu już nie będziemy przedłużać i sobie wykorzystasz ten miesiąc, czy chcesz po prostu... Y Anulować w tym momencie i my ci proporcjonalnie zwrócimy kasę y, pomniejszoną tak. o te parę dni korzystania. I ja wtedy raz, raz coś takiego skorzystałem, że powiedziałem: Dobra, to zwróćcie mi proporcjonalnie, I oni mi od razu zwrócili. No. I, straci, I wtedy, tak jak mówisz, straciłem od razu dostęp, ale dostałem jakby zwrot. No tak, tak. tak. Znaczy, ja tylko chciałem dodać tutaj, że y, jeśli ktoś uważa, że mówimy coś, co jest niezgodne z, z stanem faktycznym to nie musicie od razu... To, ma pewnie tak, to nie musicie od razu tam wyzywać nas z komentarza, tylko napiszcie debilami. tak, że jest taka tak, nie? Bo też się zdarzyło, że po prostu ktoś już... E, pozdrawiam wszystkich naszych drugich słuchaczy, nawet tych e, z krytycznymi uwagami. Ja że... najbardziej lubię takich słuchaczy, starych, którzy jak piszą te komenty, to masz wrażenie, że oni po prostu... Oni piszą te komenty pod wpływem impulsu i pod wpływem chwili, czyli na przykład słuchają tego, co my mówimy i oni mówią, nie no, co i pierdzielą tam, nie? I pisze komentarz, ty debilu tam taki i owaki, nie? A potem na przykład jakby posłuchał te 5 czy 10 minut dalej, to by posłuchał, że my na przykład jakby mówimy a okej, okay, albo się zorientowaliśmy, tak, że tak, powiedzieliśmy tak. coś nie tak, albo generalnie w ogóle prostujemy pewne rzeczy. Tak, bo, Więc... bo, bo, to, jest, bo to jest talk show. My, my robimy po prostu, to jest taka, taka forma publicystyki, nie felietonu, ale takiego dialogu. My tutaj nie próbujemy sprzedawać... jakichś. Tak, tak, dokładnie. Jakiś, mówimy o swoich wrażeniach, ty mówiłeś o swoim namacalnym, za swoje pieniądze. Nikt cię nie wziął do Disneylandu, nikt cię nie wziął, nie wiem, do, do, do Tokio na prezentację Sony PlayStation 5 Pro. Tylko ty za swoje pieniądze... Za... Swoj... Ciężko zarobione. Tak, tak, dokładnie. Nie wiadomo, czy ciężko. Może nie ciężko. Może właśnie y, kochasz swoją pracę. I to nie jest ciężka praca. Nie. Kocha, też, nie? Bądźmy tacy, ja wiesz, <laughs> że nie od razu... Nie, nie mówmy, no nie? Że, że coś ciężko, nie? Może to właśnie łatwo ci wszystko przychodzi w życiu, nie? Ale nie, to tak, tak. żartem. Ale chodzi mi o to, że to jest, to jest opinia. To jest opinia. Tym się różni właśnie taka, taka, taka opinia od, od, od faktów, nie? Ja też... Mogłem na przykład coś przekręcić, coś powiedzieć nie tak, a propos tych funkcji, ale dla mnie najbardziej istotne było to, jak człowiek, który no, miał konsolę PlayStation 5, tak, znaczy, no, tak mówię ogólnie, nie? ale już jest, jesteś tym, tym, tym, tym właśnie tą osobą, przechodzi na PlayStation 5 Pro, tak, tym człowiekiem, który zdecydował się na, na zmianę konsoli, i, i te Twoje pierwsze wrażenia są takie, że owszem, są zmiany, ale wydaje mi się, że też jest też tak, że ktoś, kto, kto słucha, no, może dojść do wniosku, że yy, kupowanie konsoli, która jednak. No, ja myślę w euro, bo mieszkam w Eurolandzie, ale generalnie ta polska cena ile, ile kosztuje? 3,5 tysiąca, tak? No, 3,5 tysiąca tam, tak. bez złotówki. No, ale to jest powiedzmy różnica, niech to będzie 1200 zł, 1300 zł, tak? W cenie między jedną. Czy to 1300 zł więcej za konsolę? jest warte, tak? Szczególnie, że robimy ten upgrade. Czy to jest coś... Ale to ja nie wiem, wiesz, ja, to każdy niech sobie sam odpowie na to No nie, no ja mówię, no bo ty, właśnie... ty, jak mówię, ciężko zapracowałeś na tą konsolę, więc to dla wiesz, ciebie to inaczej mi... Ale ale nie, nie, chodzi, chodzi mi o to, że wiesz, że to jest takie pytanie, na które każdy sobie sam powinien odpowiedzieć. Bo, bo to tak naprawdę to jest pytanie, jakiego rodzaju człowiekiem jesteś? Czy jesteś człowiekiem, który włącza codziennie wiadomości i słucha opinii na różne tematy i sobie myśli o, to ja będę teraz tak myślał, bo mi pan w telewizji albo pani w telewizji powiedziała, że to i to jest złe i teraz trzeba robić tak i tak, to ja tak robię. Czy jesteś człowiekiem, który po prostu aha, w tej telewizji mówią tak, w tej telewizji mówią tak, w internecie mówią tak, to ja sobie zbieram to wszystko, co zamę do kupy, biorę pod uwagę swoje jakieś oczekiwania, swoje, mam swoje przemyślenie i ja sobie gdzieś tam robię. No, moim zdaniem mi bliższe jest to, to drugie nastawienie, to znaczy ja nie oczekuję tego, żeby mi yy, pan z YouTube'a yy, powiedział, czy ja dobrze, czy źle wydałem pieniądze, albo żeby mi powiedział, czy, czy warto, czy nie warto. Moim zdaniem każdy sobie sam odpowie na pytanie. Ja powiedziałem, dla mnie jedyny argument yy, kluczowy związany z PS5 Pro to jest możliwość grania w 60 klatkach, po prostu. I, i, I szansa na uniknięcie tego, że na przykład, nie wiem, Space Marine 2 w 60 klatkach jest y, nieostry, tak? jest, mm -hmm. jest rozmydlony, jest niewyraźny, jest dla mnie po prostu mało atrakcyjnie wygląda. Więc mm -hmm. ja liczę na to, że w końcu będzie patch. I, i w 60 no właśnie, bo ten Space Marine będzie... 2 nie dostał y, patcha. Nie dostał, nie, nie, nie. A dostą, widzisz jakiśkolwiek różnicę? Już tak wiesz, jak to się mówi, gołym okiem? Samego tego boosta, ze względu na to, że nie, to jest. Się... Nie, nie, bo wydaje mi się, że ten boost to tych chyba dotyczy tylko i wyłącznie gier, które mają odblokowany klatkarz, Aha. a Space Marine 2 ma klatkarz zablokowany na 60 i ewentualnie. Być może, wiesz, aż tak nie grałem, ale być... bo tam są jakieś spadki, więc być może ogólny performance tego trybu 60 klatek jest lepszy, nie? Że, że te spadki klatek na sekundę nie są takie duże, nie, jak, albo w ogóle nie mm -hmm, są. Mm -hmm. Jak, bo nawet w tych 60 klatkach tam były takie miejsca na, na PS5, że, że te klatki spadały. Więc ja nie wiem stary no tak. może, bo, bo nie grałem po prostu, wiesz, nie, nie miałem tego, po żeby, żeby, żeby pograć. No to ale wiesz, ale te. Jak, jak zadajesz mi to pytanie i jak mówisz, no to ja mówię, to niech każdy sobie sam oceni. No. Ja uważam, że jeżeli, na, jeżeli miałbym coś, oczywiście nie chcę doradzać, ale doradzę, ale myślę, że jeżeli ktoś nie ma ciśnienia, jeżeli ktoś nie, niekoniecznie chce być tym early adopterem i, i, i jakby jest zadowolony z tego, co oferuje PlayStation 5 na ten moment, to myślę, że bardzo rozsądnym rozwiązaniem jest po prostu poczekać i zobaczyć, czy faktycznie, nie wiem, za pół roku, za rok... Jak pojawią się kolejne gry, nie wiem, wyjdzie następca Gołcowca Ushima, Czy te gry będą rzeczywiście Dokładnie. pokazywały, że, że ten performance na PS5 Pro jest wyraźnie lepszy? Być może też wiesz, cena PS5 Pro wtedy troszeczkę spadnie, może się pojawią jakieś promocje i tak dalej. To wydaje mi się, że, że, że to jest najrozsądniejsze. Jeżeli ktoś dzisiaj chce kupić konsolę, to wydaje mi się, że jednak lepiej kupić PS5 Pro, mimo wszystko. Wydaje mi się, że to jest dużo bardziej dużo bardziej przyszłościowy sprzęt, mm -hmm. tak naprawdę. No to już, w takim razie zapytam cię, w co ostatnio grałeś? I jeśli grałeś też właśnie z opcjami, które były dodatkowo dostępne na PlayStation 5 Pro, no to możesz też dodatkowo zaznaczyć, nie? Że... Nie, bo ja grałem stary tak naprawdę, zacząłem grać, w, bo, bo wiesz, bo w tych wszystkich zestawieniach zrobimy teraz tak, ja jeszcze, jeszcze powiem o PS5 proszę, w tych wszystkich zestawieniach zawsze był kolejna gra, która była pokazywana jako gra, która naprawdę ma niesamowity yy, niesamowity, wiesz power yy, i niesamowity skok jakościowy się dokonał to jest F1 2024 nie? czyli Electronic Arts i to jest gra, ponieważ ja cały czas mam jeszcze ten pakiet na PlayStation 5, EA Play więc ja cały czas mogę sobie w nią pograć w tym trybie trialowym taki. Akurat w przypadku tej gry jest 5 godzin. No więc ja oczywiście ją ściągnąłem, żeby zobaczyć. No i rzeczywiście ona wygląda super, stare w, w tych strugach deszczu i tak dalej. Ale znowu, ja i tak muszę zobaczyć na filmikach, żeby zobaczyć, bo, znaczy wiesz, ona tutaj chodzi po prostu w trybie jakości w 60 klatkach, nie? Z ray tracingiem stary ze wszystkim. I to widać, stary. Ten ray tracing na, na kasku, na samochodzie, na szybach, wiesz. No to po prostu to widać, tylko... Ponieważ ja nie mam teraz takiego bezpośredniego porównania, to ja to przyjmuję z dobrodziejstwem inwentarzem mówię, wow, zajebiście, nie? Podoba mi się to. Mhm. To jest to, na co czekałem, nie? To też no, ale jak, taki, jak potem sobie. To może ktoś taki efekt, nie? Że po prostu yy, yy, takiego autosugestii, nie? Że, że to. Ten. Znaczy, nie, no, ale wiesz, jak potem oglądasz na filmiki i obejrzysz sobie Digital Fondry, co, mhm. co o tym mówi, no to nie, no, to jest przepaść nie? No tak. między wersją na PS5 a PS5 Pro. Ale ponieważ ja uwielbiam samochodówki i zawsze lubiłem Formułę 1 i to była chyba, ja o tym też kiedyś mówiłem, że F była taka gra, nie pamiętam, to na pewno nie robiło elektronika, bo F1 99 i to była stary, to była gra w ogóle zrobiona, no mówię, to, to nie była gra z Electronic Arts. oni już wtedy mieli tą swoją, mimo że się nazywa F1 99, co by wskazywało, że czy znaczy Formuła że, że 1 jest, 99 jeszcze z PlayStation i, no nie, na Windowsa też wyszło. Ale ja to na pc grałem, bo ja wtedy nie miałem tego publicznego. To grałem na pc i pamiętam, że to była gra, która mi się strasznie podobała i ja wtedy rzeczywiście grałem wyścigi po 50 okrążeń, na klawiaturze oczywiście, no bo na czym miałem grać jako pececiarz. I ta gra mi się strasznie podobała i to było dla mnie taki... Wiesz, ja oczywiście zawsze Colin McRae, Rally i tak dalej, te wszystkie gry, ale wtedy się zakochałem w torowych grach wyścigowych i, i, i nabrałem takiej fascynacji tą Formułą 1 i teraz sobie pomyślałem, że wrócę do, te, do, do tej Formuły 1 i wiesz się, stary, o, o dziwo, odpaliłem wszystko na manual poza z, zmianą biegów wywaliłem wszystkie wspomagacze i kurde ja dalej ja jeżdżę więc wiesz stary <głos> trochę jak zjeżdżam na rowerze tego się nie zapomina no, więc, tak, e, tak. więc sobie zacząłem w to grać e, i to jest jakby jak, taka i nawet myślę że znowu no jak będzie nie wiem czy ją kupię no bo to jest stary ale jak będzie na promocji albo ja też wiem że ona w którymś momencie tak jak F1 23 z zeszłego roku nie bo to jest tak bo to jest 24 jak F1 23 z zeszłego roku wpadło do do, do tego EA Play, no to ta gra też pewnie w którymś momencie wpadnie do EA Play, tak? Prędzej czy później, tak? Jak każda gra. A co ciekawe w ogóle, nie wiem, czy wiesz, że ten Dragon Age Wild nie ma triala. No właśnie. Może się boją, że ludzie w 10 godzin przejdą grę. Nie, myślę, że to niekoniecznie. Raczej to jest gra na więcej niż dziesięć godzin. Nie, no z tego godzin, co tylko... wiem, to na, na kilkadziesiąt co najmniej. To tak, Tak, tylko mi się wydaje, że bardziej się boją, że ludzie po prostu zagrają i wiesz, i się poznają. Znaczy podobno przez 10 godzin, bo słuchałem dzisiaj e, e, Filipa e, na kanale Bez Schematu powiedział, że przez 10 godzin to po prostu nie spotkał żadnej postaci męskiej, którą mógłby zaprosić do drużyny. To jest bardzo ciekawe, no nie? Po co? Po co chciał? Nie wiem. Bardzo chętnie bym kiedyś y, zrobił taki dłuższy odcinek na temat tego, co faktycznie nie w tej, tej grze jest. Pro, co w tej grze tak naprawdę jest problemem i, i, i tyle, nie? a tak na razie to, to niespecjalnie. No, ale tak wracając no ja, do, do. Ja nie do, wiem, do... bo ja nie, ja nie grałem, więc mhm. się nie wiem. No, ale wracając do Twoich przygód w takim razie. S, s, nie, to teraz do Twoich. Teraz zróbmy taką, pojazd, już tyle gadam. się tak nagadałem, że może teraz ty. No dobrze, to, to, to, to ja powiem tak, że. Przecież w zasadzie ci, co mieli już wyłączyć podcast, to pewnie wyłączyli, nie, ale. ale ja znowu wie... PlayStation 5 tak słodzą w ogóle, nie? Że przecież no. jedno słowo dobre powiedzieli o tym Xboxie, nie? Ale powiedzieliśmy przecież, że. No to ja powiem. To ta wsteczna ta kompatybilność dobrze. Działa. Ja powiem, ja ostatnio e, bardzo się cieszę z tego, że mogę raz na jakiś czas sobie ten Xbox Ultimate odpalić, bo zdaje się, że nie będę ryzykował z tym Game Passem. E, tylko, właśnie, Ultimate, dlatego że nie wiem, czy są jakieś ograniczenia co do gier, które wyjdą, i nie chciałbym, na przykład, stracić możliwości zagrania w te nowości, te takie ekskluzywne tytuły, jak Call of Duty Black Ops 6 czy w przyszłości Indiana Jones. E, e, e, i, jest i ciekawe pytanie. Krąg. Myślę, że być może są wśród naszych słuchaczy użytkownicy Game Passa, na przykład wyłącznie pc -towego. Bo tam rzeczywiście oni wprowadzili teraz jakieś takie ograniczenia. No są, nie? są. I właśnie to jest najgorsze, że, że e, kupując takiego najtańszego Game Passa, no to, to właściwie nie masz nic. A później kolejny ten tier jeden tam wyżej. Masz, no tam, tam jest jakoś tam, to, co sformułowane. Ograniczona liczba gier z całej biblioteki. Dostajesz dostęp do precyzyjnie wyselekcjonowanych tytułów. Najlepsze, najlepsze indyki, jakiekolwiek grałeś. Najlepsze, był. jakie w życiu Wszystkie widziałeś. Wszystkie kupisz za złotówkę na go. Nie było nigdy lepszych indyków. Jak oni wybrali, tak po prostu zagrasz te indyki, już nie musisz nigdy żaden indyk zagrać. Oczywiście żartuję, ale generalnie jest to tak bez sensu stopniowane, bo nawet jak rozmawialiśmy o tych zmianach, to ja się zastanawiałem, czy, czy te zmiany są na tyle czytelne, aby konsument mógł świadomie wybrać tę wersję Game Passa, która będzie mu najbardziej odpowiadała. Ja nie ze względu na to, że mogę grać w chmurze w Ultimate, tylko ze względu na to, że chcę mieć te gry w dniu premiery, no wybrałem tę wersję e, Ultimate, ale to już jest, e, wiesz, e, ichniejsza... Znaczy, Zastanawiam się, od czego, czego, czego zacząć nie? w tą, tą moją przygodę, w co ostatnio grałem. I powiem tak, niedawno pojawiła się premiera... Znaczy, nie pojawiała się premiera, tylko pojawiła się aktualizacja do gry Elite Dangerous Ascendancy, chyba tak się ładnie to wymawia. I mm -hmm. szczerze mówiąc, nie wiem jak duży jest to, wiesz, jak duży jest to dodatek, co oni tam dodają, ale po prostu przywołała mi, wiesz, tą, tą moją miłość do, do, do gier kosmicznych. I w jednej właśnie z, z rozmów na, na, na grupie facebookowej, jeden naszych słuchaczy polecił żeby sprawdzić Star Citizen, a. Wiesz, w Star Citizen'ie teraz ostatnio zmiany są takie. Oni też nawet mają, chyba, to jest chyba coroczne, albo jak nie coroczne, to te imprezy co jakiś czas są w różnych pewnych miejscach na świecie. Te wszystkie takie konwenty y, dla fanów Star mhm. Citizen'a. I jakaś pojawiła się opcja kupienia dosyć dobrego zestawu startowego w promocyjnej cenie. To chyba obniżka była, nie wiem, 20%, więc na za 65 euro mogłem sobie kupić i statek i dostać... 24-miesięczne ubezpieczenie, czyli rozumiem, że jak mi się na statek rozwali, to, to nie muszę go kupować, tylko z tego ubezpieczenia go dostanę. No takie, ja, ja mówię tutaj z pozycji laika. Ja naprawdę chciałem, chciałem w tego Star wejść, żeby spróbować zagrać. Mam ten wspaniały komputer, który może nie jest najszybszym komputerem na świecie, ale mówię, no chyba tego Star pociągnie, no w końcu gra już ma 12 lat, więc y, powinno dobrze chodzić. Nie? I nie pociągnął. Tak, Crysis ma ma no, już teraz, prawda, 17 i hula, więc trochę młodsza gra, więc powinna pójść. Nie odpaliłem tego Star Było ciężko. Ciężko, jak to wiesz, jest ze wszystkim, nie? Najpierw musisz jakiś launcher ściągnąć, później ten launcher dociągać jakieś pliki, więc tak naprawdę nic nie było takie hop -siup. I w końcu jak odpaliłem tę grę, no to to jest po prostu w porównaniu do tego, co, co masz w Elite Dangerous to to jest przepaść na niekorzyść dla Star -Cityza. Po pierwsze, yy, wybory, jakie podejmujesz, od razu, wiesz, czy tam zdecydujesz się na to, czy na tamto, to już ta twoja postać jest stworzona, nie możesz jej skasować, nie możesz nic z nią zrobić, możesz zmienić jej wygląd, bo to, yy, bo, bo, bo to yy, wiesz, żyjemy w takich czasach, że to nie jest jakiś problem, nie? Ale generalnie chodzi o to, że budzisz się w swojej kajucie na yy, wybranej planecie, w wybranym mieście, w, w stacji, i te, Czego już później nie możesz zmienić, no chyba, że ja tego nie, nie doczytałem, musisz chyba nowe konto stworzyć, bo, bo, bo miałem wrażenie, że chyba podjąłem złą decyzję, bo coś mi tutaj nie gra. I wiesz, budzę się w samych gaciach, nie? Mówię, no ok, no okej, no to jest normalne, nie? Pojawiłem się pierwszy raz w grach, nie muszę mieć specjalnie od razu tego sprzętu, rysztunku. Wiem, że w nie tym tak. zestawie, co kupiłem, to tam powinny mieć kombinezony, jakąś broń, jakieś duperele, nie? Ale okej. Okay. nie dostałeś. Po co do szafki? Mówię, no jest, jest to wszystko no ale kurde, no nie mogę tego założyć. Jedyna rzecz, którą no. mogłem założyć, to gdzieś tam, nie, na ziemi coś takiego, była taka, taka, nie wiem, szpitalna szata. Wiesz, taka z takim rozcięciem z tyłu. Wiesz, jak to jest, przed operacją mhm. się zakłada coś takiego. Tak, tak. Ale tak. Mówię, no dobra, no przecież to, to nie, jest, nie jestem w prawdziwym świecie. Taka nie... metafora, że twórcy będą, wiesz. Tak, tak. No rozcięcie było z tyłu na wysokości tak. pośladków. I wiesz, i na początku też mówię, kurczę, jak ta gra jakoś tak ma taką tą jakość, taką niewyraźną, wiem może powinienem sobie sprawdzić, bo chyba nie mam wszystkiego na ultra, nie? No wiesz, ja lubię tak od razu na ultra wszystko ustawić, a jak mówię, no, chyba nie mam na ultra. No to wchodzę do tych opcji, no i ustawiam wszystko no, na ultra, no, na tekstury, rozdzielczość, masz wszystkie rodzaje FSR-ów, DLS-ów, XLS-ów i tak dalej, i tak dalej, więc po prostu do koloru, do, do wyboru. I wiesz, ustawiam to wszystko i mówię, kurczę, nadal ta gra wygląda jakoś tak Niewyraźnie, nie? Wiesz, szczególnie wiesz, wyglądam przez okno, jestem w jakimś takim e, w mieście w LSS? chmurach i jakoś tak to wszystko wygląda nawet nie za mgłą, no, to po prostu te pierwsze wrażenie było naprawdę złe. Ale mówię, no nie no, spokojnie. I gra oferuje ci tutorial. I wybierasz ten tutorial, ale niech ci się gra zawiesi albo cokolwiek, albo nie wiem, e, wyjdź na chwilę z gry, to już tego tutorialu nigdy nie zobaczysz. No ale gry się już dzisiaj nie zawieszają przecież. To. I wiesz, i pierwsze, pierwsze moje dwie godziny to było tak. E, chodziłem po tej stacji, szukając, co mogę zrobić, tak dalej. Oczywiście nie wiedziałem, gdzie jest mój statek, bo to jest tak, że faktycznie w tej grze nikt się nie, nie trzyma za rękę. I to, co jest fajne, to jest dużo takich rzeczy zbudowanych na zasadzie pomocy społeczności. Tam jest jakiś czat, e, możesz się kogoś zapytać o coś. Oczywiście, jak będą chcieli, to ci odpowiedzą, e, mogą ci pomóc, mogą ci zaoferować pomoc. Są ludzie, którzy mają taką funkcję i to też chyba jest jakaś odpowiednia strona, że możesz sobie zamówić przewodnika. I ten przewodnik też mm -hmm. się pokieruje w tej grze, co masz robić. No ale no, nie, nie, nie będę się bawił, no nie, jestem introwertykiem, nie będę pytał ludzi, jak mam grać. Obejrzę jakie, jakieś przewodniki na YouTubie. Ta gra, ma 12 lat, ale interfejs mm -hmm. mam, mam wrażenie, że zmienia się co miesiąc. Oglądałem filmik, no nie, wiesz, sprzed Kilku miesięcy, dosłownie. Wiesz, takie, co musisz zrobić, taki szybki guide, nie, itd. i tak dalej. jak słowo daje, te logotypy, nie, czy logotypy, tylko to, jak przyciski wyglądają po naciśnięciu, czy coś takiego, Aha. wiesz, ten interfejs. Interfejs. Zupełnie inaczej to wygląda. No niby podobny, ale inaczej. Ale inny. No i wiesz, no i tak chyba ze trzy razy, wiesz, doszedłem do wniosku, że no pięknie, fajnie, tylko, że to wrażenie było takie, jakbym wyszedł, grałeś Starfielda, prawda? Jakbyś wyszedł tak. w, tym, w tym pierwszym mimo, mieście, Atlantis chyba się nazywa, ten New Atlantis, nie, nie pamiętam, yy, mm -hmm. i chodzisz po Może tym jedyną? mieście, tam yy, nie dużo jest tych postaci niezależnych. Pojawiają się czasami jacyś gracze, tylko, tylko nie na takiej zasadzie, że kurde, jestem w jakimś MMO, ile tu jest tych ludzi w tym hubie, tylko masz takie wrażenie, że, że jest Nikt mało. Nie, nie, że to, to jakoś te, te instancje są w jakiś taki dziwny sposób budowane. No, ale wiesz, no pochodziłem po tym, tym wrażenie właśnie takie, jakby to był, jakby to był Starfield. Czyli ładnie to wszystko wygląda na zasadzie takiej, że tu masz, tu masz to, tu masz to, tu masz... Tylko, e, tylko też nie ma tych ekranów ładowania. No to trzeba przyznać, że w no niestety nie udało się tego zrobić. A tutaj mm -hmm. po prostu jesteś w tym e, mieście e, powietrznym, w chmurach, nie? I czujesz, że to jest duże, nie? I, e, Znajduję jakiś, jakąś taką e, szybką kolej, znaczy nie szybką, ale to jest taka kolej, e, nie, rodzaj takiego tramwaju powietrznego, który przewozi cię między różnymi tymi częściami tego miasta, więc wsiadłem do niego, nie, więc poszedłem sobie tu, coś tam niby znalazłem i dopiero za którymś tam razem, no nie, gdzieś tam sobie znoczytałem, no bo wiesz, no wszystkiego musisz się nauczyć, nie, jak, jak ten tutorial cię ominie, bo rozumiem, że to chyba było w tutorialu, no musiało być, to wiesz, do tej pory, no nie, do momentu oddania tej gry, wiesz, poproszenia o, o zwrot pieniędzy, nie udało mi się ubrać tego pancerza, który miałem. Yy, udało mi się za to znaleźć handler. Ale to handler. grałeś mniej niż dwie godziny. Yy, w sumie grałem więcej, ale wydaje mi się, że naprawdę napisałem takie argumenty, bo wiesz, bo było tak, że przede mnie brał i mówi, nie no pokaż mi tego starfila, to no, niemożliwe, że to jest takie, no nie, pewnie nie umiesz grać, no wiadomo, nie. To w końcu ja grałem. Odpaliłem tego Starfielda i pokazuję, no zobacz, no tu próbuję iść. No i był jakiś koleś. Ja zacząłem tego kolesia gonić, nie? On sobie myślał, jakiś stalker za nim chodzi. Ja mówię, kurde, zobaczę, gdzie on pojedzie. Bo on jest w pełnym rysztunku, ma broń na plecach, ma ten fantastyczny... Bo wiesz, wizualnie, jak napatrzysz na niektóre rzeczy, na ten design jest mega futurystyczny. To są naprawdę świetnie zaprojektowane rzeczy. I, i nie wiem, jak, jak w filmach typu Oblivion czy Interstellar, nie? No, to naprawdę mhm. czujesz czuję, że to jest taki, taki, to jest naprawdę futurystyczne, nie? To nie jest y, Starfield. I wiesz, wchodzę za tym gościem i w końcu doszedłem do takiej, takiej części, y, gdzie mogłem na przykład, nie wiem, y, obejrzeć sobie jakieś statki, jaka, jakieś, coś rodzaju takiego trade show, nie? Takiego, takiego pokazu, gdzie y, nie wiem, y, jakieś modele statków do kupienia są pokazane, ale znalazłem przejście gdzieś tam, o, hangar. Znowu Google doczytałem, OK, przywołałem statek, y... statek na mnie czekał w hangarze, poszedłem do hangaru, odpaliłem, y... wiesz, wszystko pięknie, nie, znaczy odpaliłem windę, zjechałem do hangaru, patrzę, no jest, stoi, mój statek, bo jest napisane, że hangar Dachmana, nie, wchodzę do niego, patrzę jak to wszystko odpalić, nie, wystartowałem, poleciałem. No i wyleciałem z tego, z tego i tak lecę i lecę, ale jak mam tutaj, wiesz, jakiś turbo włączyć, żeby, wiesz, na tą orbitę, żeby zobaczyć ten kosmos, nie? No i wiesz, wstałem z tego fotela, otworzyłem tylną klapę, no i co zrobiłem? Wypadłem ze statku, nie? No i, no i to była moja pierwsza pierwsze podejście. Później za drugim razem wróciłem do tego statku, robiłem wszystko dokładnie to samo. I nie mogłem wylecieć, a jest tak, że kiedy się otwiera ten hangar, to masz tam kilka minut i musisz wylecieć. No po prostu się coś zacięło, wiesz. No wszystkie, wszystkie możliwe rzeczy, to pech, nie? Bo to nie jest tak, że klawiatura, wiesz, no tak bym klawiatura przestała działać, nie? Działała mi w, w, w, z innymi klawiszami, ale nie mogłem, wiesz, wylecieć, nie? Niska tam power, to, tego. Tak. I szczerze mówiąc, wiesz, doszedłem do wniosku, że ani gra nie wygląda na te, tak, jak powinna wyglądać, jak mi się wydaje, wiesz, nie widziałem tych naprawdę ciekawych rzeczy, wiesz, czyli nie wyleciałem poza orbitę, nie, nie, nie obejrzałem tego, więc nie jestem w stanie nawet ocenić, nie, jaki tam jest potencjał w tej Alfie, bo to jest Alfa cały czas, nie, tego Star Ale, mówię, wrócę do mojego Elite Dangerous, nie, tam, tam mam mi dodatek Horizon wykupiony od Odyssey, czyli mogę i łazikami jeździć po planetach i mogę wyjść z skafandrze i tam są całe misje związane z tym, że po prostu robisz jak, jak w, w grze z pierwszej osoby. Naprawdę ta gra przez te lata przeszła takie skoki, ale jednocześnie ona nigdy nie, nie, nie, nie nazywała się Alfom i nie miała tylu błędów, tylu rzeczy niedopracowanych, żeby to po prostu, wiesz, o, mm, tak uzasadniać. Więc ja odpaliłem Elite Angels, mówię, o, wejdę sobie w tutorial, żeby sobie przypomnieć, jak się lata. I pamięci, że tutorial jest fantastyczny. Wszystko. Wszystko możesz sobie zrobić. Więc moja przygoda z Tartinzenem skończyła się tym, że po prostu poprosiłem o, o refund i ja bardzo chętnie wrócę do Star Citizen'a jak z, pojawi się ten tryb Squadron 42, czyli, czyli tryb dla pojedynczego gracza, jak ta gra będzie skończona ale to jak oni po prostu kręcą yy, wiesz, chyba bekę z, z graczy to żadna inna firma tego nie robi bo Chris Roberts jest świetnym twórcą gier, e, symulatorów takich kosmicznych i nawet nie kosmicznych, bo też ma przecież komandera na swoim ucie, ale ja nie rozumiem, dlaczego nie są w stanie dowieść tego produktu do, przynajmniej do bety albo już do takiego stanu, że mówimy, że słuchajcie, to jest ostatni ten, zobaczcie jak to jest doszlifowany. Oni ciągle coś zmieniają, coś kombinują i moim zdaniem e, są w, w dziwnym załógu. Ja wiem, że ktoś, kto siedzi w stacji zdanie, kto ma pewnie kokpit zbudowany w domu, co, co, co, wiesz, wszystkie te bolączki, o których ja mówię, to dla niego to jest to kaszka z mleczkiem. No, oczywiście, że musisz to przejść, oczywiście, że musisz się pomęczyć trochę, ale później za tą, wiesz, za tą męczarnią jest taka wspaniała przestrzeń kosmosu. Ja wiem. okej, okay, ale za każdym razem jak się pewnie coś zmienia, to tam ci się wszystko resetuje, wiesz, bo to jest alfa, wiesz, tam nie masz nic zagwarantowane. Ludzie pokupowali za ileś tam tysięcy statki i co? I gdzie to jest to wszystko, nie? W hangarze pewnie. No myślę, że jakąś komisję śledczą trzeba powołać. No wiem. I ja powiem ci, że na pewno nie sięgnę w najbliższym czasie. I nie mówię tego z taką złośliwością, że ci, którzy grają w Star Citizen, to są gdzieś omamieni tą wizją, tylko po prostu to jest fascynujące, bo Star Citizen ma naprawdę ogromną społeczność, która kocha tą grę która organizuje te konwenty. Na tych konwentach to po prostu czujesz się jakbyś właśnie na tych takich, wiesz, taki pixel heaven tylko dla, dla fanów Star Seasona, dla, dla, dla tych kosmonautów, nie? I, i odpalam tą grę będąc oglądając się tych wszystkich filmików, jak to wygląda, jak się ludzie świetnie bawią i ja tego doświadczenia nie mam. I to jest moim zdaniem największa bolączka i najwyższy no czas, mówisz, żeby że... tę grę. Ale mówisz, że jednak ktoś ma tak, ale to, to jest świetne. Ale to jest na takiej zasadzie, że ja nie widzę, żeby ta gra na tym, na tym etapie oferowała ci to, co na przykład inne symulatory, tak na przykład, nie wiem, czy symulatory lotu, które oferują ci, że owszem, musisz tam wszystkiego nauczyć. Procedura startu lądowania wszystkich przełączników jest jak w prawdziwym samolocie. Okej, okay, to jest super. Ale... No nie jest tak, że po prostu, no nie wiem, no wszystko jest takie niejasne, niedopracowane, że to jest ciągle alfa, tylko... No, moim zdaniem gdzieś tutaj jest balans zachowany i nie można 12 lat czy ileś tworzyć grę, która już dawno powinna być skończona, moim zdaniem, bo przykład Elite Dangerous pokazuje, że robisz pewną część, ale ją dopracowujesz do perfekcji i, i, i ta gra jest. I później może dodawać elementy, ale na zasadzie takiej, wiesz, tych dodatków, tych klocków, rozbudowywania tego świata. I, i dla mnie model Elite Dangerous jest po stokroć lepszy, bo przede wszystkim, no nie, oferuje ci e, grę, a nie e, w coś w rodzaju takiej piaskownicy, w której owszem, możesz polatać fajnymi statkami, możesz porobić ciekawe rzeczy, ale nic, nic poza tym, nie? Nic, to wszystko jest jakbyś takie poszywane grubimi nićmi, na nie, nie że, że, że to się zaraz rozejdzie w szach. No I to jest moja tyrada, ja już więcej nie chcę tutaj o Star Citizenie tutaj, e, nie wiem, e, biadolić i, i tyle, tyle. I oddaję tobie już w takim razie to, to będzie taki dłuższy rancik i, i bardzo chętnie posłałem jakichś takich twoich pozytywnych, wprowadź trochę takiego pozytywnego nastroju, jak tylko ty potrafisz do dyskusji o co no. ostatnio graliśmy. Dobrze, to ja spróbuję w takim razie. Ja ostatnio zagrałem, słuchaj, jak sprzedałem PlayStation 5, to zagrałem, stwierdziłem, że... No bo wiesz, musiałem przestać grać w metafora, w którego wbiłem jakieś tam 20 parę godzin. No i trochę nad tym ubolewałem, ale potem sobie pomyślałem, że w sumie mam tyle gier na Switchu, które leżą na półce i w które nie zagrałem, to czemu by nie kupić kolejnej i w nią zagrać, więc... Naturalnie. Więc była tak, to normalne nie I była taka, była taka gra yy, Która mi zaczęła chodzić po głowie Właśnie ze względu na to, że znowu Atlus Czyli wiesz yy, Ci sami ludzie od Metafora Ci sami ludzie od wiesz Od yy, Na początku w ogóle myślałem, że, yy, że Będę grał w Personę 3 Reload Wiesz, która, mhm. która bo, bo wykupiłem sobie Game Passa właśnie na ten miesiąc I sobie pomyślałem, potestuję też tego Game Passa w natywnej aplikacji na telewizorze, tak jak grają panowie, panowie gracze w Europie Zachodniej, którzy mają wspaniałe, wypasione telewizory, niesamowicie szybkie, szybkie łącze i, i wolne samochody i, i, i szybkie samochody i wszystko stare i piękne kobiety jeszcze tam wokół wolne nich kobiety się kręcą, i piękne więc tak, więc sobie pomyślałem, słuchaj, dobra, no to to zobaczę jak to jest, nie? No i ku mojemu zaskoczeniu yy, to nawet daje radę, bo ja nawet w tej chmurze pograłem w twoją ulubioną grę tego roku, czyli Call of Duty 6. Mm -hmm. I, I jakby nie chcę wchodzić, bo ty bardzo pięknie tutaj miałem być pozytywny, a ty bardzo pięknie to wszystko wyłożyłeś, ale ja naprawdę, stary, z każdą kolejną misją w Call of Duty 6 ja muszę sobie naprawdę tak łyżeczką dozować tą, tą przyjemność. Ja się zastanawiam, co ci ludzie w tej grze widzą. Ja po prostu ja, ja to grałem. rozmawiam z słucham na ten temat? No mu się podoba, ale wiesz, to jest, dla mnie to jest, chociaż on, on tam się przestraszył tej, tej misji, wiesz, tam jest jakaś taka misja z zombiakami, mm -hmm. czy, czy z jakimiś takimi tak, paranormalnymi tak. rzeczami, która, która jest straszna i mówi, że kurczę, że, że, że psychicznie nie daje rady w to grać, więc, ale wiesz, ale a ja wiem, kolei... bo mnie to, mnie, mnie bardziej to, no. ten element walki z no, ale bossami. ale ty lubisz, ty jesteś masochistą, ty, ty masz w sobie tą, tą, tą żyłkę, wiesz, tego takiego y... oglądania, lubisz horrory, wiesz, tak, lubisz takie rzeczy. I wiesz, i, a ja z kolei gram w to Call of Duty tak się zadałem, kurde na Boga, no jakby okej, okay, no dobra. Zamiast grać w strzelankę, to teraz chodzę po jakimś balu u Clintona i gadam ze wszystkimi jak w Starfield Te głowy stare i te dialogi. I tak się zastanawiam, kto to Dowi Howardowi kazał robić Call of Duty 6? Nie, właśnie. No, jakby, więc... jakby to był to od Howard, to oni on by tam na sztywno stali, te kamery no, by się No tak, zniemali. tak. Znaczy wiesz, ale jakby no, nie chcę wchodzić w dyskusję, bo jakby ale, nie chcę ale, tutaj... nie, ale to zapytajcie. Ale jest taki ciekawy, bo ja tego nie pamiętam, żeby to było w Cold Warze, że masz taki element y, rpg że faktycznie jak rozmawiasz z niektórymi postaciami, szczególnie na przykład w bazie, w, tym, w, tym, w tej krywce mhm. to jest tak, że ta kamera się tak powierzchni i I wiesz, i masz ten taki najazd tak. na ten taki plan amerykański. Tak najazd kamery jak w Skyrimie. Tak, tak dokładnie. Tylko, że ta postać bardziej naturalnie się rusza, nie? Że to jest tak, że. Tak, nie znasz. Tak, tak. Ale jest coś takiego, że ona jest jakby wtedy już tak bardziej na sztywno, bo jest zamknięta w rozmowie z tobą, nie? I masz te opcje dialogowe, możesz wybierać, czy chcesz zapytać na czy Ja w ogóle, to, wiesz, tamto... mi, się to, mi się najbardziej to chyba śmiać chce, jak słucham, jak czytam różne takie opinie, jak ktoś mówi, y, tak, to jest y, naprawdę najlepszy scenariusz, czerpiący pełnymi garściami z najlepszych powieści szpigowskich i takich political fiction, jakiś tam klęs i tak dalej, nie? ja tak sobie myślę, okej, okay, a potem czytam te dialogi, no, to jest nasza kryjówka, tutaj się ukryliśmy, to jest dawno kryjówka agentów KGB, ale oni nam powiedzieli, że nikt w KGB o niej nie słyszał. Okej. Okay. Ale, ale wiesz co, bo ja, ja to tak traktowałem właśnie, że ta kryjówka jest, jest zbyt przesadzona, ale nie pamiętając, że w poprzedniej grach te kryjówki były takie, że możesz sobie po nich biegać, że tam jest jakaś ukryta, mhm. że tam jakieś zagadki są. I miałem dużo satysfakcji, wiesz, rozwiązując... Tam jest, tak naprawdę to jest jedna taka dłuższa, wieloczęściowa zagadka, wiesz, tam jedną rzecz musisz zrobić, nie, żeby otworzyć tam safe. nie? Ale to jest tak, że musisz po prostu kilka rzeczy robić, po kolei, nie? Różne zagadki rozwiązywać i to wszystko, nie? Ale mówię, kurczę, nie wiedziałem, że, że to, wiesz, bo biegam po jakimś takim domu i w ogóle nie to musisz, musisz, wiesz, tam masz jakieś pomieszczenia, jakieś notatki. Fajna rzecz, no nie? No, ale ja rozumiem, znaczy, nie? no być może, natomiast mnie, wiesz, ja, ja, chyba, ja chyba jednak oczekiwałbym od y, Call of Duty, generalnie, czy to Black Ops, czy to w mhm. ogóle jakiejkolwiek innej części, jednak jakiejś takiej, wiesz, wartkiej akcji, strzelania, wybuchów i tak dalej, i tak dalej, i szczerze powiedziawszy jakbym... Ale to dostaniesz, no nie wiem, no to dostaniesz później. No nie jak... Ja wiem, ale tylko, że, ja, że trzeba się przebić przez tą warstwę tego, tego Toda Howarda, która jest dla mnie tak. nie do przebicia i ja wiesz, ja, ja, ja dziękuję. No nie? to chociaż ja, dojść ja do tego, do akcji, gdzie robisz yy, najazd na, na pałac Saddam Husseina. To jest fajne. No co, najpierw miałem dojść do misji z Clintonem, teraz. wiem, ja się, że jako tak, tak będziesz fan za każdym razem widzieli taką marcheweczkę, i jeszcze trochę, jeszcze trochę, a w końcu o, skończyłeś. No, no, no, o, może to jest dobry sposób, ale nie, bo ja wiem, że ty jesteś wielkim fa fanem polityki amerykańskiej, zawsze sobie ceniłeś Hillary Clinton i jej męża. Yy, Bardzo. Wiesz, i, I tak sobie pomyślałem, że na pewno ucieszysz się, kiedy go zobaczysz. Aczkolwiek... A Monika Lewiński jest? Czy została wycięta w związku z, ze zmianami społeczno-kulturalnymi w Stanach Zjednoczonych? Ja, czy, co, jest duża szansa, że ona się gdzieś pojawia, bo ona jest brunetką. I nie wiem, czy to dziś, że na tym bankiecie właściwie to wszystkie, wszystkie panie są brunetkami. Oprócz chyba żony tego, nie wiem, czy senatora, która jest jedną z tych postaci, z którą możemy, powiedzmy, wejść w dialog, żeby pewną rzecz zrobić, która nie jest brunetką. I to jest bardzo ciekawe, ja. że moim zdaniem to jest jakaś dyskryminacja blondynek, ale to też może ci coś mówić, nie? Na temat na sytuacji... Preferencji e, ta, Billa. Psz, oczywiście. Natomiast, natomiast, wiesz co, no... Legitli. Słuchaj, no spróbuję, no powiem ci tak, no spróbuję, bo, bo mówię. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak ten, jak ten Game Pass w tej chmurze na telewizorze działa i wydaje mi się, że on działa nawet lepiej Niż, no ale to też może wynikać z tego, że w sumie telewizor mam podłączony kablem do, mm -hmm, wiesz, do sieci, tak. w sensie do, do internetu. W związku z tym, jakby to jest najlepsze możliwe połączenie, jakie możesz mieć. Tak? Jakby, wiadomo, że te WiFi dzisiaj są szybkie i tak dalej, ale, ale mimo wszystko to jest chyba najbardziej stabilne. A przy okazji takich, takich właśnie sieciowych rzeczy, no to ta stabilność łącza jest ważniejsza. Natomiast wiesz, no to nie wiem, może tak, ale zagrałem też tą Personę 3 i żeby też tak nie, mhm. nie krytykować Call of Duty, yy, to zanim przejdę do pochwał, to jeszcze też skrytykuję Personę 3, bo zacząłem grać tą Personę 3 starej i kurde, no nie wiem, no jakby naprawdę miałem bardzo pozytywne nastawienie do tej gry, w przeciwieństwie do Call of Duty, ale yy, bardzo pozytywne nastawienie, tak. ale po prostu nie wiem, no to mi się nie wiem, to, to tempo, wiesz, mm -hmm. tego, tego wprowadzania, te, te rozwinięcia, no, kompletnie mi to się nie spodobało i, i myślę, że... Ja a, i przede wszystkim, no. Nie, ja chciałem, a to wspominam, chociaż mówiłem to w naszej rozmowie prywatnej, że ja grałem na przykład w Persona 3 na PSP i to jest zupełnie mm -hmm. inna gra. I ja byłem przekonany, ta. że... Znaczy, znaczy nie, że... to jest chyba ta sama gra, tylko ona jest po prostu... Totalnie okrojona. Tam... To jest po prostu tak, jakbyś tam, miał, tam, tak. nie wiem, grę na nokie zrobioną, po prostu animacje wycięte wszystko jest płaskie. I tą, I tą Personę czy zdaje się, możesz na Switchu też odpalić. Tą, tą właśnie, tą, którą ty mówisz. Jest tam ten remake taki zrobiony równolegle, nie? Natomiast y, już wiem, co mi się w tej Personie najbardziej nie podobało. To, że oni sobie strzelają w łeb, wiesz, za każdym razem. Mhm. Jakby no nie wiem, ja, jakby ja nie jestem w stanie stary tego strawić. Ja, jakby ja rozumiem, że to jest jakoś tam uzasadnione, ja rozumiem, że oni tam potrzebują jakichś takich impulsów i tak dalej, tego tej, tej dużej amplitudy emocjonalnej i tak dalej, i tak dalej. Ale ja, sorry, ja, jakby dla mnie to jest już troszeczkę za daleko. Nie? No to to mm -hmm, nie wiem, to tak. w kolejnej grze, ale to chyba musiała być gra z cyklu South Park, to na przykład, że musisz sobie różdżkę w tyłek wsadzić za każdym razem, żeby odpalić nową supermoc. Od no, była taka to, część Fracture jakby... But hole. Wiesz. możliwe, no, no tak, była, była, mm -hmm. no, ale nie grałem, ale, ale wiesz, być. ale, chodzi mi, o to, że, ale wiesz, chodzi mi o to, że to jest po prostu już dla mnie za daleko, nie? to jest jakby, ja, ja się z tym niezbyt komfortowo czuję i, i wydaje mi się, że to jest zbyt, mm -hmm. nie, nie, nie, nie, to ja nie kupię, dlatego przestałem w to grać i, i wtedy stwierdziłem, że to jest ten moment, że trzeba kupić Shin Megami Tensei V no. w wersji Vengeance, czyli ja w ogóle nawet nie wiedziałem, że ta wersja Vengeance ona jeszcze wprowadza jakieś tam dodatkowe alternatywy rozwinięcia fabularne i tam możesz grać od początku, i zacząłem w to grać, stary. I oczywiście to jest taka, wiesz, to jest taka specyficzna gra w warstwie fabularnej, bo to jest jakieś, to jest coś takiego, powiedziałbym, charakterystycznego, wydaje mi się, dla japońskich gier, a przynajmniej ja to zazwyczaj widzę w japońskich grach, że jakieś takie skrzyżowanie jakichś boskich rzeczy z jakimiś demonami, z jakimś post-apo, z jakimś science fiction, wiesz, tego typu tego typu akcje. To jest coś takiego, wiesz? Jest. Yy, jest jak grasz w tego, no myślę, że w Stellar Blade jest podobnie, chociaż to koreańska, ale też azjatycka mhm. gra w dalszym ciągu I, i myślę, że to jest też coś takiego, co masz w, na przykład w tym, jak się ta gra nazywa, kurczę, to, ta, która jest jakby wymieniana, Wleciało mi teraz Nir Nier Automata mhm. I, i tam też jest coś takiego, że to jest takie, wiesz, takie duchowe jakieś doświadczenie, że to niby androidy, ale że to jest jakieś, to się ociera o jakieś o jakąś boskość, o jakąś nową wizję przyszłości świata, ale to w ogóle nowego porządku jakiegoś takiego. więc A dodatkowo jeszcze główny bohater chodzi do szkoły i jest takim jakimś dziwnym uczniem. I potem się okazuje, że ci jego uczniowie są wciągnięci do jakiejś takiej nether realm, czyli do, do jakiejś takiej krainy, wiesz, mhm. jakiejś... Nie wiem, za światów, nie wiem, tak. jak to przetłumaczyć jakieś takie alternatywy. Potem się okazuje, że w ogóle Tokio zostało 20 lat temu zniszczone przez demony, które walczyły z aniołami i, i Bóg, jakby, nie wiadomo, jaki Bóg, po prostu jakiś tam Bóg odtworzył de facto Tokio i wskrzesił jego mieszkańców. I my teraz żyjemy w jakiejś takiej dziwnej, w jakimś takim dziwnym zawieszeniu. No i wiesz, i to, z jednej strony to jest jakieś, takie oczywiście na swój sposób yy, powiedziałbym ciekawe, yy, ale z drugiej strony jakaś specjalnie nie przykładam za dużej wagi, bo ta gra to jest tak, jak ci powiedziałem, jak, jak żeśmy rozmawiali, dla mnie to jest taki JRPG-owy Icewind Dell, czyli jakby, z jednej strony masz Baldur's Gate, serię, która zawsze stała jakąś tam fabułą. Zawsze, wiesz, rozbudowane questy, tysiące ścieżek dialogowych i tak dalej. I oczywiście bardzo fajny y, gameplay oparty na y, Dungeons and Dragons, nie? I to, jakby Baldur's Gate 1, Baldur's Gate 1, nawet Baldur's Gate 3, tak? jakby to są, wiesz, to są, to są tego rodzaju gry, gdzie tak naprawdę ta fabuła odgrywa bardzo istotną rolę. Mm -hmm. A z drugiej strony miałeś serię, która powstała w którymś momencie, Icewind Dale, gdzie tak naprawdę fabuła no już była na zasadzie taka, okej, okay, dobra, jest jakiś tam zły boss, który tu wszystkich zabił w tej wiosce i my teraz musimy się go dorwać nie i, i zobaczyć, co jest przyczyną tego całego zła, które się tu dzieje. Nie? Taka fabuła, powiedziałbym, sztampowa, trochę pretekstowa. Yy... Questy po, poboczne sprowadzone do przynieś, podaj, po zamiata i tak naprawdę nie o to chodzi, bo cały czas w grze idziesz do przodu i cały czas przede wszystkim walczysz i duży nacisk położony właśnie na, znowu, ten sam model walki, który jest i tą, tą samą walkę, którą masz w Baldur's Gate'cie, ale po prostu tutaj jakby ta walka jest na pierwszym planie, a fabuła jest na drugim. I tak samo jest właśnie stary z Shin Megami w jrpg to znaczy... Ta fabuła, powiedziałbym, pretekstowa, taka jakaś napompowana momentami, jakaś taka dziwaczna, a z drugiej strony właśnie walka. I naprawdę walczysz co chwila. Ale Boże, jaka ta walka jest super zrobiona w tej grze, stary. To są po prostu, zbierasz demony jak pokemony, miksujesz je, robisz nowe demony, wybierasz im skile dodatkowo, wiesz, zdobywając jakieś tam pierwiastki, jakichś innych demonów. Samemu możesz przechwytywać jakieś skile innych demonów i, i sobie to rozbudowywać. Zmieniasz sobie ewentualnie jakieś odporności w zależności od tego, jaki, jaką esencję wchłoniesz. Do tego rozwijasz jeszcze postać, że możesz mieć więcej skilli, że możesz mieć więcej demonów, bo oczywiście twoja drużyna to jest zawsze cztery, ale tak naprawdę z tobą biega więcej, bo możesz ich przełączyć, jak któryś zginie w trakcie gry i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, i ta walka jest po prostu genialnie zrobiona w tych. że Po prostu tyle mi, ja w ogóle tak naprawdę jak, jak odkryłem yy, ponad pięć lat temu JRPG yy, to wiesz, to to jakby to, co mnie urzekło w, chociażby w Octopath Traveler, to była mimo wszystko walka, nie? Że jakby ta walka, że oczywiście gra, fabuła jak najbardziej super mi się zawsze podobała i o tym mówiłem, bo ja w przeciwieństwie być może do wielu graczy musiałem, grając tą grę z córką, musiałem czytać jej wszystkie i tłumaczyć od razu, wiesz, o czym mhm. oni gadają i tak dalej. W związku z tym musiałem dogłębnie poznać tą fabułę, stary. Natomiast, wiesz, w, w tym Shin Megami, Czekaj, co chciałem teraz powiedzieć. Zgubiłem wątek. No ale właśnie, o, już mhm. wiem, że w tym stary, ta, ta, ta ta walka po prostu była dla mnie zawsze y, gdzieś taka przenosiła mnie do czasów Icewindel, czyli do, do tych gier, gdzie, gdzie właśnie tu jest turowe, ja się nie muszę spieszyć, ja muszę po, pogłówkować, ja muszę sobie zastanowić się, które skille, które postaci, jak sobie zbudować drużynę, czyli to wszystko, co jakby było też takim chlebem powszednim Icewindela, gdzie musiałeś wybrać, jakie profesje, jak, jaka kompozycja, bo w przeciwieństwie do Baldura, w którym y, tworzysz Tworzyłeś zawsze jedną postać na początku gry, i później dołączałeś w miarę rozgrywki, poznawałeś różne postacie i one dołączały do Twojej drużyny, to w przypadku Icewindel całą drużynę budowałeś od początku. I jakby Ty od początku gry sobie decydowałeś, czy będziesz grał, nie wiem, w pełnym składzie, czy w mniejszym, jak, jak wybierzesz, jak wybierzesz profesję, klasy itd., itd. Nie? Więc. Więc to mi się zawsze bardzo podobało w tych, tych JRPG-ach, mhm. jakby to był taki element. No i do tego, wiesz, walka jest turowa w przeciwieństwie do na przykład Finala, który też, powiedzmy, można powiedzieć, na tego Rebirth, nie? tego nowego siódemki remake'a, który wprawdzie ma tą aktywną pauzę, czy taką, powiedzmy, ta gram gigantycznie zwalnia, nie, jakby ten czas bardzo leci wolno, ale możesz się przełączać między postaciami, ale też możesz grać w sumie jak grę akcji. A tutaj ewidentnie, tu masz tury, masz system walki bardzo podobny zresztą do metafora, czyli w momencie, kiedy trafiasz na... Yy, przeciwnika, którym jest wrażliwy na pewien rodzaj ataku, nie wiem, na przykład na ataki ogniowe, to, to zyskujesz jakby dodatkową, e, dodatkowy atak, nie? Tak. W kolejnym, w, który do, do twojej puli, powiedzmy, ataków, nie? Na początku masz zawsze cztery. A z kolei, jeżeli trafisz na, e, użyjesz ataku, który na który, przeciwnik ma, m, na który przeciwnik ma odporność, no to w tym momencie tracisz nie tylko ten, konkretny atak, ale też i następny, nie? Czyli jakby tracisz dwa. Yy, więc wiesz, więc jakby ta, ta, ten gameplay jest po prostu fenomenalny i szczerze powiedziawszy, stary, nawet jak odpaliłem to PS5 Pro i zacząłem grać, to kurde to wróciłem do tego Shin Megami, bo mi się ta gra bardzo podoba i chcę ją skończyć. I y -y. wbiłem tam 30 godzin i chcę grać dalej i, i wydaje mi się, że to jest... No, ja e... trochę rozumiem, jeśli chodzi o tą walkę, bo ja też, też mówiłem ci, że ja grałem w ten, ten Shin Megami ten, ten ten, ten, ten Tensei Devil Survivor jeszcze na Nintendo mm -hmm. DS. I to jest ciekawe, mm -hmm. że te wszystkie gry mają praktycznie tę mechanikę właśnie tych demonów, tę samą, bo, bo te demony tak, wiesz, gdy jesteś w stanie od razu zobaczyć, że to są te same demony, bo, bo i tu masz bałwanka, Możliwe. i tu masz jakiegoś takiego, i tu masz mm -hmm. jakąś rozbudowaną postać, więc i to miksowanie też jest. i, i, i jeszcze... Przy czym pamiętaj, że, że, że w, tej, w tej grze te demony, nie wiem jak to było w tych poprzednich, to one wszystkie też się głęboko są związane z różnymi mitologiami, czyli na przykład masz, nie wiem, masz jakiegoś satyra z mitologii greckiej, masz mhm. jakieś mitologię celtycką, jakieś demony czy duchy, które się pojawiają właśnie, nie wiem, z, ze starożytnego Rzymu. Masz jakieś w ogóle wymyślone jakieś tam anioły, masz mitologię biblijną też postacie. Więc wiesz, więc jakby to jest taki miks, totalny, nie? Ale kurde. I wiesz, no ale dobra, to, to, to tylko tyle chciałem powiedzieć, że przynajmniej na, na ten moment, że, że jakby ta gra czerpie, miksuje wszystko, nie? Po prostu. Mm -hmm. Nie, no to już powiem ci, że jak, aż tak się nie zagłębiałem. Po prostu w, w Deworsowałem miałeś po prostu bardzo ciekawą fabułę, nie? Tam był taki ciekawy pomysł z, z, mm -hmm. tym, z tym światem i, i, i z tym, co się tam działo i w jaki sposób bohaterowie postaci były naznaczone, nie? Bo tam było siedem dni do czegoś, nie, i tam ta płyta odliczenia, ale to no, jest taki, taki tylko wspomnienie te, tego. No, ale no, jestem tutaj ciekawy właśnie tego, że ci ta fabuła podobała, bo tak też powiem, że Rafał, Rafałowi chyba niespecjalnie. No szkoda, że nie ma dzisiaj z nami Rafał, żeby powiedział, co, co jemu się nie podobało w tej fabule, dlaczego on tak uznał, że ta fabuła mu nie siadła. Znaczy, ale ja nie mówię, że fabuła jest tutaj jakaś, wiesz, ja się, ja się jestem w stanie zgodzić z Rafałem, tylko jakby nie wiem, no może mi się podoba, znaczy bo to jest za dużo powiedziane, że mi się fabuła podoba, tylko ona jest dla mnie taka, wiesz, absurdalnie inna mm -hmm. od, no tak. od, od innych gier, ale mówię, dla mnie i tak najważniejsze jest w przypadku Shin Megami, najważniejszy jest gameplay. Ja no, nawet nie, niektóre z dialogi to przelatuje, nie chcę mi się czytać, no przepraszam. Mm -hmm. Ja bo czasami też ale wiesz, w JRPG e... jest dużo takich wypełniaczy nie dziwię się. No, tak, aczkolwiek mówię, ale ta gra stoi walką, to jest co chwila się walczy stary. I to, to jest, wiesz, to jest trochę jak granie w MMO. Mhm. Czyścisz, czyścisz, to jest taka gra narkotyk, wiesz, stary, podana w kroplówce, nie? Dla, dla, dla gracza, który musi w coś klikać, mhm. nie? Tak jak ja bo się denerwuje inaczej. I wiesz, i, i sobie klikasz, sobie rozwijasz. Ale wiesz, ale to jest właśnie takie fajne. Ja ją z premedytacją kupiłem na Switcha, bo, bo, bo też potem sobie zastanawiam, bo ona na Switchu słabo chodzi. Nie? Jakby, wiesz, to jest 30 klatek, ale są dropy, czasami spada nawet, nie wiem, do 25, może nawet bliżej 20. To, to aż tak nie wiem, bo, bo tego się mm -hmm, nie śledzi mm -hmm. w ten sposób, nie? ale, ale mm, widziałem gdzieś tam na, na Digital front ale to są takie odczuwalne spadki. Natomiast ona wygląda całkiem spoko, wiesz, bo to jest Unreal Engine bodajże 4, więc ona, ona wygląda całkiem ładnie, bo piękne kolory, wiesz, te w ogóle wygląda, ona fajnie wygląda graficznie, tylko pewnie tą, tą, tą wiesz, no ona jest rozmyta trochę, wiadomo, no to jest switch, to jest, wiesz, to jest tam jakieś generowane z bardzo niskiej rozdzielczości yy, i tak dalej, i tak dalej, więc, więc ja momentami nawet myślałem, że w sumie szkoda, że, ale wiesz, to jest właśnie ten rodzaj gry, którą sobie grasz nie wiem, z doskoku, bo tak naprawdę od, wiesz, grasz w tą grę, odpalasz ją z doskoku, robisz 3-4 walki, które trwają po parę minut i już, i idziesz i wyłączasz konsolę i idziesz robić coś innego, nie? I, i wiesz, i możesz sobie, nie wiem, zrobić przerwę na, na kawę w cudzysłowie, żeby sobie zagrać w Shin Megami na chwilę, więc moim zdaniem ta gra jest jakby, to jest idealna gra na Switcha w ogóle yy, tak naprawdę, więc to, to szkoda, tylko, że może na Switchu 2 będzie lepiej chodzić, jak kiedyś wyjdzie i będzie wsteczna kompatybilność. Mm -hmm. Wiesz, mhm. y, ale tak to optymalizacja no jest, jest tutaj słaba. Tylko znowu, wiesz, ponieważ walka jest surowa, no to to nie ma większego znaczenia. Natomiast muzyka stara w tej grze jest kapitalna. Potworzy tak genialny klimat jakiegoś takiego spirytualistycznego post-apo. I naprawdę motywy muzyczne, ja sobie ściągnąłem tą ścieżkę dźwiękową na jakimś tam, na, na iTunesie i sobie słucham w samochodzie czasami i wiesz, hmm. świetna jest. Także to akurat jest w ogóle cecha wielu wielu gier y, japońskich, y, które mają fantastyczną oprawę muzyczną. Hmm. Tak, także ja grałem w, te, w tą grę poza hmm. testowaniem. Ja mogę o jakimś mogę też powiedzieć. Zanim ty jeszcze powiesz, co ostatnio grałeś, to mogę o tym, o tym... A Ja już nic Aha. nie grałem ostatnio, ale coś wymyślę, bo na pewno jest wiele gier, o których pamiętam. Ostatnio patrzyłem na, na te różne. A, zagrałem jeszcze w Super Mario nowe. A, właśnie, no. to Jamboree, tak? To taki... Jamboree. Jamboree. Mario no. Party. Jamboree. I co to jest? Czy to jest. Ale to za chwilę, Aha, to dobra. powiedz teraz o, o tym, co ty zagrałeś. No to ja miałem taką nieodpartą ochotę zagrać w jakiegoś starocia. I wspominałem w poprzednim odcinku tym, co niestety nagrałem sam, że zacząłem sięgać pod nawet takie stare gry jak Evil Dead Regeneration na PlayStation 2 i, i te gry są świetne, ale o PlayStation 2 nie będę w tym odcinku e, mówił. Być może będzie jakiś odcinek specjalny, ale to też nie chcę tutaj zapowiadać nic tak na, na wyrost. Zagrałem, bo po prostu miałem ochotę wrócić do świata The Order 1886. Nie wiem, czy jest polski tytuł, powiedzmy Zakon 1886. I to jest gra z PlayStation 4. Jak nasi złacze wiedzą, to też mówiłeś, PlayStation 4 cię trochę ominęło, więc rozumiem, że ta gra też częściowo ci ominęła. No, w całości mi ominęła, bo ja ją chyba kiedyś widziałem, jak ty wrzuciłeś, że ją kupiłeś, ale widzę, że ją kupiłeś wieki temu i teraz znowu zagrałeś? Znaczy, ja ją kupiłem znaczy, w, w dniu premiery i pamiętam, że Osta że kiedy ta gra wyszła, to ona miała raczej chłodne recenzje. Tam siedlę na Metacritic, to wiesz, raczej określała grę średnio. Ale po latach... czy był wtedy kanał Bigus Dicus? chyba nie. Więc nie wiedziałem, co Przez myśleć powiem. o tej grze wtedy chyba. Musiałem się Właśnie. opierać tylko na własnej opinii. I ja pamiętam, że ta gra mi się podobała, ale e, nie pamiętałem dokładnie, e, co mi się nie podobało. I, i, I, bo domyślam się, że to nie był ósmy coś świata wtedy, wiesz? Chodziło o to, że wtedy też się oceniało gameplay. Dzisiaj tak bardziej holistycznie oceniam tę grę i muszę przyznać, że ten powrót y, był mm -hmm. wspaniałym doświadczeniem, bo to jest też taka gra, która też to był jeden z zarzutów w stosunku do gry, że ona jest krótka, bo ja ją właściwie przeszedłem w jeden dzień. Ja dzisiaj zacząłem rano w nią grać i tak nie wiem, godzinę przed nagraniem ją skończyłem. To jest jakieś 5-6 no godzin. No to ja znalazłem teraz na YouTube filmik, że całe przejście 5 godzin 15 Ta. minut. Więc w, dla mnie to jest zaleta. Dlatego, że. Idealna gra dla Ciebie. Tak, Bo po pierwsze jest klimat. No, nie, jak, jak pewnie widziałeś może na tym filmiku, albo wiesz. Gra jest osadzona w, w takiej wiktoriańskiej e, w Anglii, w, no, jak data wskazuje, to, jest te, to, to są te czasy rewolucji przemysłowej. Ale ty już o niej rozmawiałeś kiedyś na poligodach. Na, na, na, na pewno, na pewno o niej wspominałem, ale wiesz, ale ten powrót był taki wspaniały, dlatego że po pierwsze klimat jest fantastyczny, tak? bo to są rycerze okrągłego stołu, ale tacy niezwykli, więc steampunkowi, właśnie z karabinami. Jest tam Nikola Tesla, więc on im dostarcza gadżety, więc to, to są jak agenci, jakieś specjalni. Którzy no, ale mają jak się radia. przejdzie tą grę, to potem jest jakiś tryb, yy, wiesz. Yy. No to jest właśnie najsmutniejsze, że jak przejdziesz tą grę, to masz wielki niedosyt, dlatego że po no. pierwsze, a Ready at Dawn Studio, właściwie przez to, że ta gra nie odniosła albo komercyjnego sukcesu, Późniejsze gry, które robiły, to już były już takie nie do końca e, udane tytuły. Później chyba e, e, Oculus Studios czy coś takiego chyba wykupiło e, Ready Don Dawn i oni robili jakieś gry na Oculusa, więc po prostu niestety, bo ta gra ma, ma takie, dos, takie, nie powiem, że cliffhangerem się kończące, ale zostawiające pewien niedosyć zakończenie. Bo cała ta historia po prostu aż prosi się żeby to była jakaś franczyza, wiesz, żeby to były komiksy, żeby to były nawet książki, żeby to był, nie wiem, jakiś serial, bo to jest ten klimat właśnie tego wiktoriańskiego Londynu, ale alternatywnego. Że no, jest ten motyw yy, z kubą Rozpruwaczem, ale on jest w tle, bo on jest związany z tą, z, tą, z, tą, z, tą, z tą osią fabularną naszych tych, wiesz, tak jakby powiązany, ale wiesz, ty my nie szukamy kuby Rozpruwacza, to nie jest nasz sen. Po prostu ci rycerze Okrągłego Stołu to są jak jak, jak, jak awanżersi, no coś, coś w tym stylu nie? To jest taka specjalna, no nie bym powiedział, nawet jednostka policji, no nie, jeśli można tak powiedzieć, która zajmuje się rzeczami, którymi normalna policja raczej się nie zajmuje. Bo w tym świecie, oprócz tego, że masz e, dość zaawansowaną technologię, bo to jest taki steampunk, tak jak powiedziałem, no jest też e, Nikola Tesla, który, m, który wpr wprowadza pewne gadżety, które e, no, wybiegają technologicznie poza to, co w końcówce XIX wieku było dostępne, więc ten klimat jest świetny. To jest coś jak, nie wiem, z Ligi Niezwykłych Dżentelmenów. Na pewno kojarzysz taki komik z Alana Mura. Więc to się świetnie, mhm. świetnie chłonie i po latach przyznam, że owszem, może gameplay nie jest bardzo rozbudowany, bo to jest gra, gdzie chodzisz i strzelasz i masz jakieś quick time eventy i to właściwie wszystko, nie? Bo, bo zagadek środowiskowych nie ma. Nie ma... Specjalnie e, jakichś takich skomplikowanych, na, wiesz, te, te walki to też są takie w, właściwie poza kilkoma niespecjalnie wymagające, nie? No, chowasz się za zasłonę, strzelasz, masz różne rodzaje broni, jest jedna czy dwie takie misje, gdzie, e, gdzie robisz rzeczy po cichu i to wszystko, nie? Więc pod względem samej rozgrywki ona jest mega prymitywna, ale ten klimat, jak to jest po prostu zaprezentowane, e, coś co można powiedzieć, że wiesz zrobione było też po części po to, żeby nie, nie to, że nadać filmowość tej grze, tylko wiesz, ten masz ten letterboxy, nie? nie wiem, czy widziałeś zdjęcia z tej gry na filmiku, mm -hmm. to masz te czarne pasy. Tak, oglądałem jakieś fragmenty. Wiesz, no z jednej strony mówisz, no, wtedy ta moc tego PlayStation 4 nie jest taka, wiesz, do końca wyżyłowana, nie? Wiesz, daj, dajesz trochę ten, ale też tworzysz ten efekt takiego filmu. I to jak, ta, i ta oprawa w tej grze po 9 latach, bo ona wyszła w 2015 roku, w ogóle się nie zastarzała. I ja bym chętnie zobaczył, jak ona właśnie wygląda wyostrzona na PlayStation 5 Pro, wiesz, tą funkcją. Dlatego, że tam wszystko świetnie wygląda. Eee, w pewnym momencie się zastanawiałem, czy tu jest w ogóle jakiś Ray Tracing zastosowany, bo widzę jakieś odbicia w kałuży, nie? Już, wiesz, taki lighting zastosowany, takie wmawianie sobie, że, że, tam, że to wszystko nie, no to naprawdę. wygląda lepiej niż jest. Ale sam, same te efekty po prostu em, graficzne, nie wiesz, to, to jak ten Londyn jest przedstawiony, jak fantastyczna jest cała misja na takim yy, sterowcu. To, tylko Nawet tam jak zbierasz takie nagrania yy, czy nawet jakieś wycinki zgadzasz, to możesz powiedzmy jakąś taką, yy, taką historię tego sterowca poznać. Nie? Że taki, ty, to jest taki tytanik przestworzy. Taki, on tam, jest tam nazwa własna. Agamemnon chyba się... Może nie, teraz zmyślam tą nazwę, ale też yy, inna nazwa na to, to Lewiatan po prostu potężny, wielki sterowiec, że nie masz tylko gondoli, w której siedzą ludzie i, i mają, nie wiem, kawkę, herbatkę, tylko jakieś sale balowe, no wygląda. wyglądają, my, my tam, i te mamy zadanie, my tam chodzimy, tam e, zwiedzamy to, no ja się czułem po prostu fantastycznie oglądając taki wiktoriański, fut, e, e, retrofuturystyczny trochę świat, jeśli chodzi o te, te gadżety, ale ten klimat rycerzy okrągłego stołu, to, że oni się do siebie zwracają, wiesz, Galant, nie, Percival, i tam, no tam się pojawiają rycerze yy, w tle, którzy, którzy nie są częścią fa fabuły, nie? Bo, bo chyba zdaje się nie poznajemy no. Lancelota, ale mogę się mylić, bo też nie, nie pamiętam, żeby ta postać się gdzieś przejawiała, ale generalnie ten klimat jest tak gęsty, tak to się fantastycznie e, ogląda jak film, że nie przeszkadza ci ta prymitywność tej, tej gry, bo też jest to dobrze napisane, tylko tak tak mnie, ta gra zostawia niedosyt, bo moim zdaniem to zakończenie aczkolwiek możesz teraz powiedzieć, że jest takie europejskie, takie otwarte, że niby dochodzi do czegoś, coś się dzieje, ale jest tyle wątków, które są niedomknięte, które moim zdaniem aż prosiły się, żeby ta gra miała jakąkolwiek kontynuację, nawet w formie książkowej, no cokolwiek, nie? bo to jest, to jest coś, co uwielbiam nie? w takim świecie, aczkolwiek to nie jest unikalne, my mamy steampunkowych książek, czy jakichś takich pomysłów na, na, na, na takie budowanie świata, multum ale tu mi naprawdę się podobało to, że mamy ten świat yy, Liderzy Okrągłego Stołu, którzy istnieją, wiesz, od zarania, wiesz, od króla Artura, y, mają po ileś tam lat, set można powiedzieć, więc to jest taka tajemnica tego. I wiesz, i gra nie, nie musi ci specjalnie, wiesz, wykładać bo patologicznie, nie robi ci jakiegoś wykładu, jakiejś takiej ekspozycji. Ty pewne rzeczy przyjmujesz, tam coś... No tak, tylko... Mhm. Tylko wiesz, mi się wydaje, że to, to jest też takie pewnego rodzaju pytanie do ciebie. Czy gra, która jest single player i która jest powiedzmy, no nawet niech to będzie te 10 godzin, chociaż ja tu widzę, że to zasadniczo około. Nie, no 6, to jest maks. 7, 10 godzin, jeżeli byś chciał pewnie caloka jakiegoś tam wbić czy coś, nie? No czy ty. Po pierwsze, to są rejestry Call of Duty. Ale Call of Duty oprócz tego, oprócz trybu single player ma jednak zawsze rozbudowany multi, nie, nie, no solidny to już, multi. Jak zostawisz te do tego ma jeszcze ten co-op, wiesz, czy to jakieś misje, czy to jakieś takie, czy to ten tryb zombie, który jest w tym w tym Black Opsie. Czy taka, czy wiesz, no ja rozumiem, że teraz sentymentu, ale wiesz, jakbyś nie, nie, wyobraź to, sobie, jak... Nie, to obiektywnie czy, masz 100% racji. Wiesz, Black Ops 6 nawet. Nie, ja nie stotnie. wiem, ja, ja pytam. Nie, nie, ja to, ja pytam, to, to tak, nie? No, w 100%, to wiesz, to Black Ops 6 w porównaniu do tej gry to jest gra po, po stokroć bardziej rozbudowana, bo po pierwsze sama kampania dla pojedynczego gracza jest różnorodna. Yy, dwa, no masz te tryby zombie, masz tryb multiplayer, to już nawet nie trzeba dodawać. Tutaj naprawdę rozgrywka jest faktycznie yy, Prosta. Po prostu to, co mnie urzekło, to jest to, jak ten świat jest zbudowany, jak te postacie są napisane. Są rzeczy, które dzisiaj, yy, dzisiaj pewne rzeczy rażą, no, nie o których często mówimy, jak wypowiadamy się o, o postaciach, grach, o fabułach, nie to tam, tam to zrobi było zrobione tak, że tam cię nic nie raziło. Wiesz, nie, nie raziło cię to, że na przykład, nie wiem, jedną yy, z rycerek, nie? nie wiem, jak powiedzieć, ry kobiet rycerzy, Okrągłego stołu jest Izabela, nie? No bo tak jest, ale to jest tak zrobione, że nie masz wątpliwości, no nie, że tam coś jest. Wiesz, masz świat, w którym ym, to też nie jest chyba żadne zdarzenie, że tam się, wiesz, pojawia motyw y, likantropii, y, krwiopijców, że tak się wydarzy, którzy śpią w, y, w tych w, w, trumnach. w trumnach. No nie chcę za bardzo zdradzać, bo to jest coś, co się odkrywa, ale nie na takie zasady, że ktoś popsuje wiesz komuś to yy, gra, granie. No, ale wiesz, no gra na 6 godzin. No. Tak. Ja patrzyłem ostatnio, ona chyba kosztuje cały czas jakieś 150 zł czy circa about. No, no, nie, no, no, no właśnie to jest ten przewaga płytki. Plusie. Jakbyś kupił na płytce, to i pewnie ze 20 zł byś się gdzieś znalazł. Wiesz, to jest właśnie ten. Ta, ta przewaga. Tak, albo nika. po prostu będzie kiedyś w jakiejś promocji, no, no wiesz. Oby, oby, bo uważam, że Gdyby ta gra, nie wiem, coś się stało. A to jest oczywiście już niemożliwe, ale jak przeżyła nie jakąś wiem, drugą ale młodość. stówę płytka, kosztuje. Nie wiem, jakiś znany youtuber. Chyba, że używana 84. Tak, jakbyś się taka, że jakiś znany amerykański youtuber odkrył tą grę i nagle ona, wiesz, wyciągnęła jakieś, jakieś niesamowite liczby, to, to wiadomo, że Sony nie byłoby. E, zareagowałoby na ale, to, na, na, na, na. ale to była gra ekskluzywna. Dla PlayStation? Czy to tak. taka zrobiona first party? czy Nie, to nie było first to, party, nie? To była gra ekskluzywna tylko na PlayStation 4. Tylko na PlayStation 4. No to może wiesz, no to jest kolejny wiesz temat dla Sony. Może warto gdzieś odkurzyć te. Zobacz, jeżeli oni mają takich naprawdę ciekawych. Mówiliśmy ostatnio o, o Xboxie, który ma przecież wiele, ma Gearsy przecież, które wiesz hmm. stały się jakieś dziwne. Hmm. Znaczy ja cię rozumiem, ale nie, chodzi mi o to, że... Żeby nie powiedzieć mocniej, chciałem powiedzieć jakieś słowa, ale to musiałeś wyciąć, no. ale mm, o to ci powiem poza, no. poza nagraniem, no nie, natomiast... Nie, ja po prostu, ja wiem o co się chodzi i właśnie odchodzi wiesz, ja też mam ten powiem, że po prostu... A Sony ma też pełno tych gier, nawet więcej ma no. tych serii przecież, które gdzieś mogliby zacząć odkurzać. No. Ale to jest naprawdę, no, to, ta alternatywna historia i to ten świat jest tak fantastycznie pokazany i te postacie drugoplanowe też, tam mamy kwestię tego, że niech pewne rzeczy są zmienione, nie, bo masz e, United India Company, nie, zamiast tam East India Company, czy ta, ta, ta pierwsza, największa korporacja i mm -hmm. tak to, wiesz. To, to tutaj się to pojawia. Pojawia się e, jakaś kwestia jakiejś rebelii, no nie? I, i jest jakiś twisting związany. I poznajemy mi przywódczynię tej rebelii. To wszystko, wiesz, ma ręce i nogi, ale nie ma tam grama niepotrzebnego dialogu, grama niepotrzebnej ekspozycji. Wiesz, no mówisz, Kurczę, to jest coś dziwnego, bo ja nie pamiętam, żebym się ekscytował. Dialogami, czy fabułą w grach do tego stopnia, że grałem dzisiaj w grę starą i w porównaniu do tych nowych gier widzę po prostu jakąś taką przepaść. I to jest tak z filmami, nie? że mamy. Oczywiście, że dobre filmy nadal wychodzą, ale kiedyś szedłeś do kina i mogłeś obejrzeć Goodwill Hunting, nie, Joe Black, nie wiem, Pulp Fiction. A teraz idziesz do kina, to masz... Wiesz, co masz, nie? I to jest... Bo ja nawet nie mówię o tych samych marbelach, nie? Tylko chodzi o to, że przestało się opłacać robić e, filmy, które nie są stuprocentowym... Znaczy, nie mają stuprocentowej szansy, żeby zarobić, żeby się zwrócić i tak dalej, bo kiedyś filmy miały ogon. Kiedyś dobry film nie musiał się sprzedać w kinie. On mógł później się sprzedawać na DVD i on na siebie zarobił. Teraz jak nie zarobi na siebie w kinie, to trafi do streamingu, ale na streamingu tak, tak naprawdę nie zarabia. No bo jakąś tam opłatę. Chyba zarabia. No wiesz, no Netflix, Netflix, co jest ciekawe, no nie? Netflix nie musi robić nic, żeby promować filmy. Oni wystarczy, że wrzucą film do polecanych na głównej scenie. Czyli wchodzisz na Netflixa i widzisz jakiś film. Rebel Ridge. Nie wiem, czy widziałeś ten film. Takie kino akcji na Netflixie, e, wiesz. Nie, bo ja nie mam Netflixa. No, taka typowa historia o gościu, który wiesz, znalazł się w nieodpowiednim momencie w niewłaściwym czasie, nie szukał w kłopoty znalazł jego i wchodzi, wiesz, w konflikt z lokalną policją. No taki trochę motyw jak Rambo, ale bez y, takiego, y, bez takiego dramatu psychologicznego, bez PSD, y, PTSD itd., itd., nie? Tego, tego takiego, tego urazu y, powojennego, nie? Wiesz, nie, do... i ten film, jak ja byłem w szoku, bo myślałem, że okej, okay, jest popularny, ale widziałem jakieś zestawienie, i tak, w pierwszym tygodniu 40 milionów oświetleń, w drugim tygodniu kolejne 40 milionów. Ja mówię, kurde, sumując te wszystkie tygodnie, to pół planety widziało ten film, albo wszyscy posiadacze Netflixa, no nie wiem, jakieś takie te, no ale to jest kwestia tego, jak Netflix po prostu wrzuci coś na swoją pierwszą stronę, to od razu, wiesz, to jest ekwiwalent kampanii reklamowej za setki milionów dolarów, nie? Ale i niezależna. No tak, tym. ale to jest też produkcja Netflixa. No chyba, właśnie, nie? więc to jest tylko po to, żeby ludzie nie, nie wyłączali swoich subskrypcji, nie? bo ja mam czasami tak, że ja bym chętnie już tylko Netflixa przestał płacić, bo ja tego nie oglądam, no ale wiesz, żona, dzieciaki, nie? no to oni zawsze coś tam dla siebie znajdą. Ja jeszcze czasami coś na czasem na Prime, ale też tylko do wniosku, że właściwie to nie potrzebuję tych, tych, tych, tych wszystkich kanałów. Ja korzystam, ja korzystam teraz yy, z Kanal Plusa, bo na Kanal Plusie mam po prostu na ten moment, przynajmniej na ten sezon Ligi Mistrzów najlepszą ofertę piłki nożnej. Mhm. I oczywiście płacę jeszcze jakimś rozpędem od wakacji za Disneya, jakby nie mam siły go wyłączyć, chociaż nikt go nie ogląda, stary. Nikt go nie ogląda. I kupiłem ostatnio, bo już pomyślałem, dobra, już nie bądź taki centuś, to już kup ten Amazon Prime za te 49 zł na rok i, tak. i powiedzmy jakoś tam przeżyjesz, nie? No to kupiłem ten te Amazon. Pamiętam, że rzeczywiście moja żona jeszcze jakieś tam miała jeden czy dwa filmy, które chciała tam obejrzeć. Finalnie ich też nie obejrzała jeszcze, nie? Ale rzeczywiście jak oglądam, to wiesz, na, na Kanal Plusie przy okazji jest też ulubiona bajka y, mojej córki, jakaś ostatnia ona się nazywa, stary, co się, kto się. Mhm. Y, taka normalnie... Kurczę, mam czasem wrażenie, że te bajki, stare, to, to tworzą ludzie, którzy... Przed GPT. Y, nie, właśnie nie. Ludzie, którzy po prostu imprezują Aha. to całkiem konkretnie, stary, wiesz. No tam jest dużo ukrytych takie... takich porpowych treści, które dla dzieci tam może nie mają znaczenia, ale jak ktoś sobie tak. No nie, właśnie stary klucz właśnie klucz tych Właśnie mam wrażenie, mam wrażenie, że ogólnie to jest takie pozytywne zakręcenie, wiesz, że to jest takie. Z premedytacją nikt nie dopuścił do tych seriali Sweet Baby Ink stary, bo po prostu oni we wszystko popsuli. Mhm. I wiesz, i oglądasz po prostu takie naprawdę zarąbiste bajki o takim zdrowym, super humorystycznym klimacie, nie wiem, o jakimś pierdzeniu, stary, o jakichś bananach w ogóle, o jakichś duchach, które gdzieś się pojawiają, ale to wszystko jest podane ze smakiem na poziomie i wiesz, i, i, i naprawdę fajnie, więc, więc kurczę, mhm. Nie wiem, no, ale wiesz, dla mnie wybór jest łatwiejszy, stary, bo ja, w przeciwieństwie do ciebie, ja po prostu się kieruję y, tą piłką nożną. I no, tam, ja jest myślałem piłka, to, to, to jest moja podstawowa oferta. Kanal nie? Plus, bo też jest parę takich polskich seriali, które chciałem obejrzeć, nie? które nie są jakichś najwyższych lotów, ale, ale chciałem po prostu obejrzeć jakiś, nie wiem, polski krótki serial, taki, wiesz, te miniserie, nie? Tam sześcio ośmioodcinkowe, jakiś taki polski kryminał, no coś takiego co pozwoliłoby mi znowu <grych> zobaczyć, co w tych, w, w tych naszych drogich scenarzystach wyobraźni siedzi. Scenarzystów wyobraźni siedzi. No ale w każdym razie yy, yy, może, żeby już nie, nie opowiadać o tym, co, co bym oglądał na tym Kanal Plus i tak dalej, to powiem tak, że na prime jest parę ciekawych rzeczy. Nawet yy, yy, się wciągnąłem w niektóre. Mimo, że nie jestem jakimś wielkim fanem, no to obejrzałem sobie tego rozchodniaczka Grand Tour. Nie wiem, czy lubisz tych, tych takich panów już w dojrzałym wieku wieku Hamonda, tak, Meja i Clarksona, którzy, mm. którzy, którzy jeżdżą mm. samochodami po, po różnych ładnych miejscach. To jest, to jest taki Makłowicz bez gotowania. To jest taki, wiesz, znaczy Z samochodami. Tak, ekwiwalent. No nie jak lubisz i, i coś zjeść i tak dalej, to oglądasz Makłowicza, bo ładne miejsce plus e, ciekawy komentarz i. i i jeszcze patrzysz, jak ktoś gotuje, a tutaj, jak lubisz samochody, to widzisz panów w bardzo też pięknych miejscach i, i jak ja w tym rozchodniaczku oni wracają do, do miejsc, w których, w, w których byli, jak kręcili pierwszy chyba special dla Top Geara, nie, bo jak Top Gear się zmienił, to stało się takim fajnym talk show z samochodami, gdzie zapraszali też gości, no to zaczęli też kręcić te specjalne, czyli już jakieś zadanie mieli. Wtedy ich wywalili. Nie, nie, wywalili ich. No tam Clarksona to chyba kilka razy próbowali wywalić, aż w końcu chyba właśnie w tym 2015 już wyleciał, bo się pokłócił już tak na noże chyba z tym producentem Top Gira. Ale czy tam nie było, nie było jakich, koczyn, jakichś tak, takich. twarz chyba. Policzek, nie wiem, pięć, no coś, coś takiego było, allegedly, nie, więc dokładnie. A, to no ciekawe, bo ja myślałem, że tam było coś raczej z jakimiś żartami takimi. A, to Clarkson to zawsze miał jakiś taki, on miał taki język, wiesz, taki typowy Brytyjczyk, który, który nie boi się napisać czegoś kontrowersyjnego, później najwyżej przeprosi, a czasami nie przeprosi, nie? No ale on już miał taką pozycję dosyć, dosyć ustabilizowaną, jeśli chodzi o, o, o felietonistę i on mnóstwo książek wydał dosyć poczytnych. No i też przede wszystkim ten Top Gear. Nie? I właśnie razem z, z, z kumplami no, nie, nakręcili ten Grand Tour. I ten Grand Tour no też tak. się świetnie mhm. oglądało. Nawet był jeden chyba odcinek, nie poprzedni sezon, że w Polsce panowie byli. E, tylko, że tak w, można powiedzieć, że e, wyglądało, że kupę czasu tam spędzili, a jak oglądasz ten film, to tak przejazdem. Nie? I to tak mało ciekawe. Mhm. Ale na tym Prime to też jest tak, że są ciekawe rzeczy, ale trzeba strasznie kopać. Bo ten, jak wchodzisz na stronę Prime'a, to jakbyś wszedł do jakiejś starej wypożyczalni osiedlowej i naprawdę y, okładki wyglądają kiepsko, są jakieś stare filmy. No zwłaszcza, wiesz co, zwłaszcza, że nawet ostatnio, słuchaj, y, że tak powiem, y, bo ja ostatnio nawet więcej oglądam chyba YouTube'a, stare obejrzałem na YouTubie. Y, być może też oglądałeś ten y, y, na kanale Zero, jak, jak rozmawiał Stanowski z Koterskim. To widziałem, y, to trzy godziny, no ja to oczywiście nie obejrzałem na raz, tylko to obejrzałem tam, wiesz, e, bardzo mi się też podobała ta rozmowa i no, bardzo polecam. Kurde, Koterski, taki, taki mega pozytywny człowiek. Ja wiesz, ja się nigdy nie interesowałem jego karierą i mnie nie interesowało to, co on przeszedł, mm -hmm. ale to w sposób, jak on, wiesz, zbijał nawet takie argumenty, które Stanowski próbował powiedzieć w stylu takim, że no ale to jest za drogi, albo coś tam. No, oczywiście to robił Takim, takim przekąsem, nie? bez takiej dużej złościwości, mm -hmm. a mówił, no tak, no może masz rację, ale no co zrobić, no nie, i tak dalej, może trochę jest. I to mi się strasznie podobało. I to, to, to... Znaczy mi się, mi się w, w jego przypadku, wiesz, ja, ja też mu bardzo kibicuję, żeby, żeby z tej drogi nie zszedł generalnie, bo wiesz, bo on jakby cały czas o sobie mówi, jako o sobie ale wiesz co, moi zajmiem uzależnienie od alkoholu i używek zamieni uzależnienie od tego odpomagania. No tak, innym. ale wiesz, ale w życiu to nie jest takie łatwe, nie? zwłaszcza w życiu osoby uzależnionej, która się z tym zmaga. Tak mi się wydaje, że to, to nie jest takie, że on teraz zamienił i to tak zadziała, nie? bo on sam zresztą mówi o tym, że, że to jakby regularnie się gdzieś tam te, te różne pokusy pojawiają. Natomiast wiesz także ja mu bardzo kibicuję, żeby on w tym trwał. Natomiast tak powiem coś nie, niepopularnego, zwłaszcza wiesz, w dzisiejszych czasach, że mi się wydaje, że my, generalnie, dzisiaj My potrzebujemy też, żeby pojawiali się tacy ambasadorzy kompletnie innego punktu światopoglądu i innego punktu widzenia, żeby ten, że tolerancja generalnie nie polega na tym, że zgadzamy się z opiniami ludzi, którzy mają taki sam światopogląd jak my, tylko szanujemy to, że ludzie mają różne światopoglądy, prawda? Mhm. I, I właśnie też na tym polega pewna dojrzałość taka życiowa, że ludzie potrafią ze sobą mimo różnych światopoglądów, mimo różnych tych rozmawiać. I wiesz, i... Szczególnie wydaje mi się w, w, tym, w tej warstwie, takiej duchowo-religijnej, ten, ten, ten koterski jest właśnie cenny, ponieważ to jest osoba, która, która jest takim ambasadorem, no właśnie, takiej postawy osoby wierzącej współcześnie, a jednocześnie wiesz, jednocześnie ma takie zdrowe podejście, bo jest takim jajcarzem, podchodzi do życia z dystansem, nikogo specjalnie na siłę, do niczego nie zmusza i tak dalej, tak dalej, tylko gdzieś tam dzieli się swoimi jakimiś przeżyciami. I mi się wydaje, że to jest szalenie Szalenie ważne. Jeszcze pewnie znalazłbym paru takich wariatów, którzy mają właśnie podobne yy, mhm. gdzieś tam ten, ten punkt widzenia. Yy, no ale to taki, taka dygresja. Ja ja myślałem, małyska, że inny, to, inny jak... program na tym kanale polecisz, bo taki wymyślił sobie teleturniej. Jest tam postać, której kiedyś absolutnie nie znosiłem w polskiej polityce. I, i, i to były czasy, w których po prostu yy, uważałem, że mówisz, to były... a ten, Ale mówisz o tym, o tym yy, twój, czekaj, twój tekst brzmi znajomo czy coś takiego? Coś takiego, tak. Twoje, twoja co... wypowiedź brzmi znajomo, coś na stylu, no. Tak, co, co zrobili z tym, twoja twarz brzmi, no. brzmi znajomo z pulsatu? I ale, I tak ale nie były... mówisz o Leszku Milerze. Tak, i tam były takie momenty, żara ja to ja płakałem, nie, że ja, nie nie to ja powiecie, też, końcówka jest jak, taka tego ja... nie będą bo już na końcu już im się kończy ten teleturniej to jest są jakieś chyba dwa filmiki no to nie z, wiem z, z, ale, ale, to... ale najlepszy obejrzę. musisz zobaczyć to też nie, ze, ze Stefanem Misiewowskim jest taki montaż i też jest kapitalny wszystko czy znaczy, wiesz ja, ja w ogóle pomyślałem stary że oni są po prostu że to jest w ogóle to jest program dziadersów, nie to, to są po prostu dziadersi się zebrali a szczególnie Miller to taki wiesz taka kwintesencja takiego dziaderstwa, ale po prostu stary właśnie ale ten Kempa ten gości ja ja nie wiem skąd ale... on jest bo ja go nie kojarzę ale mega pozytywne no, Kempa z tvn ale on, TVN on po prostu jest. tak negatywne wiesz tak tak po prostu um, od razu roz, roz, rozładował jakąkolwiek, jakiekolwiek napięcie, wiesz, o, o tym, kto mógłby być z lewa, z prawa, ze środka i tak dalej. No, po prostu no tak, nie, ale wiesz, znaczy, słuchaj, no ale to jest właśnie, myślę, że to jest tak naprawdę największa, zobacz, jak tu się teraz bawimy w takie recenzowanie innych kanałów, a co z tego? Ale myślę, że to jest, wiesz, to jest największa za, zaleta kanału zero, generalnie, moim zdaniem, bo to jest tak naprawdę, wiesz, włączasz TVN, i po prostu masz jedną opcję. Włączasz Republikę, masz jedną opcję. Natomiast niewyobrażalne jest dzisiaj generalnie, żeby w tych telewizjach pojawiały się osoby o różnych światopoglądach, o różnym i które ze sobą rozmawiały. Tylko to jest po prostu jedna wielka naparzanka, stary, zgodnie z linią partii, nie? czy to jednej, czy to drugiej. No bo tak, I... na pokaz, tak, bo polaryzacja musi być, bo ona nakręca... Polaryzacja musi być, stary, Zmorty. wiesz, ja na przykład, słuchaj, przecier... znaczy, w pozytywnym tego słowa znaczenia przecierałem oczy, jak widziałem, ten... teraz jest kolacja, zdaje się, Mellera nie? Na, na kanale Zero, jest ten, ten nowy cykl. I tam, stary, w jednym programie siedzi żakowski, siedzi jakaś dziewczyna, jakaś lewicująca dziennikarka, siedzi warzecha i siedzi ktoś z TVP Republika, nie, jakaś tam dziennikarka. No, stary, to jest, niedop... to, jest nie... to jest niewyobrażalne stary. Żeby ludzie o tak odmiennych, o tak różnych wrażliwościach społeczno-kulturalnych, o, o tak odmiennych światopoglądach siedzieli w jednym studiu i na dodatek, stary, uwaga, rozmawiali i nawet jeżeli sobie robili różne przytyki, to w kulturalny, inteligentny sposób, stary. Ja, ja tutaj może nie będę y, specjalnie odkrywczy, ale nie wiem, czy pamiętasz, to już było lata temu, mhm. ale jak powstało to KFM? Jaki to był fenomen, bo tam po prostu ci ludzie, którzy teraz są na noże i się nienawidzą i tak dalej, to, to wtedy właśnie tak było, że, że te poranki komentatorów składały się z osób właśnie, y, które potrafiły rozmawiać, będąc po przeciwnych stronach barykady, bo dzisiaj to jest barykada. Nie? Wtedy po prostu no, mogli mieć inne... inne... No tak, stary. To jest kosmos, bo, bo doszliśmy do takich czasów, że niestety, niestety social media, bańki w social mediach polaryzują, y, y, pozwala, wiesz, pozwalają, żeby ci ludzie, którzy mają naprawdę radykalne poglądy, albo jakieś wizje świata, albo teorie spiskowe, żeby oni po prostu w tych bańkach się odnaleźli, bo po prostu znajdą innych ludzi, którzy mają takie same, y, nie wiem, y, wyobrażenie pewnych rzeczy. I to niestety jeszcze bardziej ich radykalizuje, a później niestety nie ma tego, co, o czym wspomniałeś, czyli tego dialogu, tego tego spierania się, tego kulturalnego, takiej kulturalnej debaty, rozmowy, bo wiadomo, że nikogo nie przekonasz wiesz, w półgodzinnej, godzinnej rozmowie do swoich racji, ale możesz spróbować i, i dlatego... Ale wiesz, y tylko, ty to, tylko to jest pytanie, czy to chodzi o to, żeby kogoś przekonać. Znaczy, wiesz, no czy wiesz, Na takiej bardziej, zasadzie, że wiesz, swoje racje Czy to nie jest troszeczkę tak, że to bardziej chodzi o to, żeby jednak uszanować to, że no, ludzie są różni, i w kwestiach światopoglądowych mogą mieć różne poglądy. Można to przenieść na, na gieroczkowo, nie? Po części, nie? Też. Nie? No, myśl, no tak, bo to jest cały czas ta nasza dyskusja o tym, że wiesz, wychodzi Warhammer 40 tysięcy i wiesz, i, i Space Marine i dziadostwo, bo nie ma niebinarnych postaci, nie? Widzisz, to jest ten problem. Że za każdym razem, jeśli jest jakaś postać, to ona musi podkreślić tym, kim jest. Czyli to, co mieliśmy w Dragon Age'u, że ta postać musi podkreślić, nie, że swoim zachowaniem, nie to, że jakimiś niuansami, tylko ona musi zakomunikować jak przez tubę, kim jest, jakie ma preferencje itd. Tak a, a, a, a w Space Marines tak naprawdę nie ma, nie ma tego tematu, bo yy, osza... są jakieś tam kobiety, no bo są te, te sisters, jak to tam nazywasz, jak tam, mhm. ale. Adepta Sororitas. Tak, adepta Sororitas. Ale tam nie ma jakichś romansów, nie ma tego. Nawet w, w Girsach nie ma czegoś takiego jak, jak wątek romantyczny tej Ani i, i Markusa, nie? My się później dowiadujemy, że oni tam jednak stworzyli jakąś parę, nie? I tak dalej. I, wiesz, i że Dominik się... tam miał jakąś, wiesz, wiesz, żona, dzieci, nie te sprawy. Ale generalnie to wiesz, może główny bohater Space Marines ma inne preferencje niż nam się wydaje, ale jakie to ma znaczenie? On po prostu o tym nie mówi. I, bo to nie ale jest, nie, ale to wiesz, to mi się wydaje, że to jest kwestia tak naprawdę, jakby wiesz, autorzy Space Marine koncentrują się na tym, żeby opowiedzieć jakąś tam pewną historię zanurzoną w tym świecie, ciekawą, interesującą. Natomiast bardzo wiele tych gier w ostatnim czasie, które mieliśmy, które teraz widzimy, Dragon Age, Star Wars Outlaws czy tam jeszcze jakieś, jakieś inne tytuły z, y, wcześniejsze, które są robione przez te duże, wiesz, ta, tam nie jest kwestia tego, żeby usiąść i napisać ciekawą historię, tylko tam trzeba usiąść i napisać ciekawą historię, która dodatkowo jeszcze nauczy to tempe społeczeństwo, że jest tak, a tak. I, I te głąby wreszcie zrozumieją, że to nie chodzi o to czy o tamto, tylko ma być tak i tak i my tych debili będziemy indoktrynować w taki albo inny sposób. No nie? To Chodzi o to, tą Niestety... apatologię, że można to zrobić, owszem, nie byłoby to problem. Gdyby to było, wiesz, na, na zasadzie jakiejś takiej e, przypowieści, nie wiem, gdyby, wiesz, o co chodzi, żeby to nie, było bardziej... ale to, nie, ja się, ja się nie zgodzę z tym, co mówisz. To znaczy, to nie jest tak, że jak ty mówisz, że można by to było zrobić, tylko bardziej to zawalować. Nie, no, bo to, uważam, że to jest wtedy manipulacja. Znaczy, generalnie sztuka jest zawsze manipulacją, ale chodzi mi... Ja myślę, że to bardziej chodzi o coś innego. No to bardziej chodzi o to, że właśnie niech twórcy zaczną... Wiesz, mi się wydaje, że twórcy niech... Jak, jakby siadają do pisania gry, siadają do pisania scenariusza, filmu, gry, czego, książki i tak dalej, to usiądź i, i, i próbuj napisać, zastanów się, jakby skup się na tym, żeby zrobić dobrą historię, żeby zrobić dobrą opowieść. Ale nie, to, to, to ale a propos jeszcze, co, co bym polecił, a propos Prima, żeby tak, tak jest, jest parę rzeczy, oprócz tego The Grand Tour, który można obejrzeć, i ja naprawdę polecam, bo to jest, jak nie widziałeś, to, to serdecznie ci polecam, Resident Evil, Witajcie w Raccoon City. Bo to jest film na podstawie pierwszej, drugiej to części. To jest y, animacja, czy to jest, nie, nie, to jest film, y, fabuła? Film, ale pamiętaj te pierwsze Resident Evil z tą serię z Milą Mijowowicz, to one były takie, znaczy nie były złe, nie? Oczywiście z czasem one się stawały coraz gorsze, nie? Kolejne części były takie y, nie najlepsze, ale ten film, to jest jeden z najlepszych filmów, opartych o gry wideo. Widać, że jest mnóstwo nawiązań. Ja już o tym kiedyś mówiłem bo w odcinku, nie chcę tutaj specjalnie e, wiesz, poświęcać tego czasu, ale naprawdę polecam, żeby jeśli ktoś ma Prima, to sobie obejrzał ten film, jeśli nie widział, bo jest, bo jest e, świetny. A nie wiem, Ty, Juliuszu, bo Ty, w, zanim tutaj e, zaczęliśmy nagrywać, to jakiś fi, film, serial oglądałeś? Czy to jest coś godnego polecenia naszej znaczy, nie, no, to jest coś, co, co oczywiście spowoduje, że 90% naszych słuchaczy stwierdzi, że jestem debilem. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to polecam napisać w komentarzu. Natomiast słuchaj, ja próbowałem wiele razy oglądać The Office. I mam wrażenie, że dla mnie The Office, nieważne czy wersja brytyjska, bo tam oczywiście tu są dyskusje, wersja brytyjska z Gerwaisem, amerykańska, czy, amerykańska, tak. czy wersja amerykańska z Karelem która jest lepsza, trwają te spory i tak dalej, i tak dalej. Ja mam takie wrażenie, że, że dla mnie ten zachodni The Office to jest tak naprawdę serial mem. To znaczy on się genialnie sprawdza, jak trzeba znaleźć jakiegoś mema i zilustrować jakiś komentarz ze znajomymi, mm -hmm. czy coś komuś wrzucić na Messengerze. Natomiast ja stary, naprawdę, ja próbowałem. Znaczy Wersja angielska to ja się, ta, ta z Gerwaisy, to się totalnie odbiłem, stary, ja w ogóle myślałem, co ja oglądam. No to jest stary? taki festiwal cringe'u straszny, tak. Ale to, ale wiesz, no, jakby ja lubię Monty Pytona, lubię, ale to moim zdaniem to nawet nie stało obok Monty Pytona, stare, nie? To jest, to jest w ogóle, wiesz... Znaczy tam jest, były fajne, no, fajne, tylko że właśnie one się odnosiły. No, rozkręca. ale właśnie, no, On te się... wszystkie, wiesz, te wszystkie fajne, wydaje mi się, były wyjęte i, wiesz, i, i opakowane w... Znaczy, yy, paradoksalnie w niektóre filmik. te pomysły, one były po prostu, yy, wiesz, bo, no tak jak powiedziałeś, od amerykański to chyba masz z dziewięć czy 10 sezonów, nie? I, i mm -hmm. to jest, to jest rozciągnięte i tam wprowadzają nowe pomysły ale przynajmniej pierwsze te sezony miały kilka pomysłów takich samych, nie? czyli na przykład, nie wiem, ktoś tam przychodzi, żeby zrobić, nie wiem, jakieś takie szkolenie, nie wiem, o, o tym jak, o równouprawnieniu w pracy, coś takiego, więc te pomysły są podobne i to w jaki sposób, no nie, to jest przedstawione, to zawsze, zawsze śmieszy, może dzisiaj nie wypada się z tego śmiać, ale ale zawsze śmieszy. Nie? I... Czego? No, ty tak się boisz, stary, powiedzieć pewne rzeczy. Nie, wprost. bo ja nie, nie pamiętam, no, ale... wiesz, chodzi o to, że mogłem powiedzieć wiesz... przykład, ale chodziło o to, że um, pewne, pewne rzeczy yy, są śmieszne i one nawet niespecjalnie są jakieś takie yy, na krawędzi, nie? Moim zdaniem one się, yy, się świetnie nawet dzisiaj ogląda, ale yy, wiem, że... Nie wiem, czy widziałeś, że jest wersja australijska The Office teraz się pojawiła. No jest chyba nawet i francuska. Właśnie widziałem na tym Amazon Prime, a może to jest australijska. Nie, to jest chyba francuska na tym, na tym właśnie Amazon Prime. nie Tam się któraś kolejby ale, ale w każdym razie, wiesz, jakby też mi ktoś łychał, właśnie mi mówił o tym, że yy, jak chcesz oglądać wersję amerykańską The Office, to pomiń w ogóle pierwszy sezon, oglądaj od drugiego, bo pierwszy sezon jest totalna porażka. Nie? I, no i ja zacząłem oglądać ten, ten, drug, ten drugi sezon amerykański i, i dalej to nie działa dla mnie. nie Jakby ja po prostu... Ja nie mogę tego oglądać, stary. Mm -hmm. Nie wiem, to systemy kompletnie nie do oglądania, nie? kompletnie niestrawne. Natomiast, e, tak jak pytasz, co oglądam, to ja oglądam The Office, stary polską wersję. Tak. I jakby ja nie mówię, że to jest jakiś najlepszy serial komediowy, że to jest ten... To jest bardzo nierówny. Wiesz, są odcinki lepsze i gorsze, ale ja się już przyzwyczaiłem do tych postaci. Ja się przyzwyczaiłem do tego polskiego absurdu, bo które, wiesz, jest dużo fajnych takich motywów z naszego polskiego podwórka, wmieszanych, łącznie z jakimiś aluzjami do niebinarnych postaci starej i tak o, dalej ty, nie, ty jesteś. że ale ale wiesz ale to jest właśnie kurde ale to jest właśnie tak zrobione z powiedziałbym z biglem tam, nie? Tam. z z jajem nie? to jest to jest fajnie zrobione hmm. I, i wydaje mi się że wiesz że to jest y... Że, że ja po prostu ja lubię, ja, ja będę oglądał teraz czwarty sezon kończymy, właśnie kończymy z żoną ten trzeci sezon został nam ostatni odcinek do obejrzenia yy, i, i, sobie, i sobie i sobie obejrzymy, także mówię no jakby ja się zgadzam, tak jasne, możecie na mnie wieszać psy, mówić, że się nie znam i, i tak dalej, ale z tych wszystkich The Office ja najbardziej lubię Polski, bo ten Polski jakoś naj, najbardziej we mnie rezonuje zwłaszcza, że nie wiem jak to zabrzmi ale w moich doświadczeniach zawodowych zwłaszcza tych starych sprzed 10-15 lat to wiele takich rzeczy widziałem Znasz jakiegoś darka? No. no. tak, tak, tak. Nie no to to Ja muszę wrócić. Ja obejrzałem dwa pierwsze sezony i też rozkręcało się, rozkręcało, ale w końcu jakby złapał ten swój, swój też rytm. Swój, coś z coś takiego wie, że, że to już przestało być po prostu odcięciem kuponów od, tego, od tej formuły, ale też zaczął znaczy, nabierać wiesz, własnych ja... takich polskich rumieńców. I... Tak, ja, ja wiesz, ja po prostu lubię te polskie postacie. No Darek wiadomo, ale ten, ten, ten główny wleciał mi teraz, Michał, Michał nie? Ten, Holc, ten główny tak? szef, y, Michał Holz, tak. Bardzo fajnie gra. Y, bardzo lubię tą Wanesę Aleksander. Wydaje mi się, że ona jest też... Y, w ogóle świetna, się świetna aktorka. W ogóle ja widziałem parę tak. takich rozmów luźnych z nią, wywiadów. No i byłem w szoku, no nie? Że, no wiesz, ona gra taką słodką idiotkę, a w rzeczywistości jest to takim totalnym przeciwieństwem. Ale wiesz, teraz w, w, trzecim, w, w trzecim sezonie słuchaj, w... ale to jest też taka bardzo pozytywna postać ona w ogóle, generalnie jako już jakby poza w ogóle aktorstwem, mm -hmm. nie? Tak, tak, tak. tak, przynajmniej tak, tak. Może ma ten czarujący uśmiech, dokładnie. tak, dokładnie. Natomiast, natomiast wiesz, też, też Bogusia, zdaje się tak, która, wiesz, jest alkoholiczką, tam ciągle, wiesz, czy ten księgowy. Nie no, to, to są fajne postacie stare. Znaczy, chodzi mi o to, że ci aktorzy, być może to nie są stary, to, to najlepsi aktorzy. To nie jest Brad Pitt i, mm -hmm. i Robert De Niro, czy, czy y, y Leonardo DiCaprio. Ale stary, wiesz, ale ci aktorzy mają jakiś pomysł nie? Na, te, na te postacie i są konsekwentni w tym pomyśle, mhm. wiesz. I, I to mi się podoba. tak. Gra... Ja Pup. bardzo lubię jeszcze tego Bobika, ten, ten aktor, który się... w trzecim sezonie, niestety on siedzi w pierdlu cały czas. Yy, czyli ten... Kierowca, nie tak? Już, jak on się tam. Tak, ten kierowca, tak, tak, ja. tak, dokładnie. Ale super go gra ten gość, to też bardzo dobry aktor i, i wiesz, i... no i po prostu ja się tak zżyłem, wiesz, z tymi postaciami, zżyłem się z tym specyficznym takim poczuciem humoru. Ja wiem, stary, że... Ja wiem, że Woronowicz jedzie stary na jednej minie, że on jedzie stary na tym schemacie, że on tak naprawdę już każdą rolę może tak samo no. grać, ale po prostu i tak mnie śmieszy. A nie I wiem, czy tak a propos śmieszy, Woronowicza, nie wiem, czy... Yy, Wicześko, zapomniałem, jak się nazywa. Jest taki... Aż, aż wygoogluję. Yy, jest taki program yy, na, na Prime właśnie. Yy, mhm. Że tam są... Z, o tych... Yy że się nie mogą śmiać. Tak, tak, tak, kurczę. Jak to się... No to oglądaliśmy też z żoną. Tak, tak. I on jest średni, moim zdaniem, bo ja po prostu... No, nie no tak, się. nie, ja się zgadzam. Ale jest jeden odcinek, jest no. bo tam też jest Woronowicz i tak dalej, tak, ale jest jeden odcinek ze Strasburgerem. I nie wiem, czy widziałeś mhm. odcinek ze Strasburgerem. Widziałem, stary, ja wszystkie obejrzałem. Tak. Ja po prostu... Tylko że już nie pamiętam teraz i popłakałem nie. się. Bo wiesz, no to jest mistrz sucharów, nie? No że on nigdy tego tak. kawału nie opowiedział w familiadzie, ale tu jak powiedział dowcip i jak ten, ten, i ten jeden koleś, który do tej pory po prostu cały czas, wiesz, yy, nic go nie ruszało, nie? nie to jest jakiś stany chyba YouTuber, nie? To jak ten powiedział, to jak po prostu to było tak zaraźliwe, że się popłakałem ze śmiał. Ale nie, no to jest, wiesz, znaleźć to dobrą komedię, która cię będzie bawić, tak właśnie jak, jak, jak te rzeczy, o których mówiłem, to jest bardzo ciężko, bo ja naprawdę... Bardzo. Oglądam jakiś serial komediowy, wiesz, jakiś sitcom, ja mogę po prostu. I, mam, i nawet mi nie drgnie ten, nie drgnie mi powieka. Yy, znowu obejrzę przyjaciół, nie? nawet z, tak z doskoku. Kurczę, przyjaciele się w ogóle nie zestarzeni. To jest taki ogóle, serial, który no, oglądasz, resztę. i mhm. mi się wydaje, że on z czasem e, będzie coraz lepszy, bo ż, dowcipy, które tam są, wtedy były ok, nie? A teraz to już są A takie. Dzisiaj już nie Teraz są edgy. Okay, teraz są edgy. Sorry, ale... teraz są edgy. No, teraz są edgy, ale stary... Nie no, ja się zgadzam, przyjaciele są super. Ja, jakby ja nigdy nie obejrzałem... Zawsze oglądałem Przyjaciół z doskoku i teraz od czasu do czasu gdzieś się trafi przez na jakimś Comedy Central czy gdzieś, wiesz, tam powtarzają, te, te Jaki bym odcinek nie trafił, stary, to po prostu jest petarda. Tak, tak. Nie wiem, to ci, jak oni musi... ci ludzie po prostu... Raz, że świetny scenariusz, dwa, że po prostu ci ludzie taką chemię wytworzyli między sobą, wiesz, na tym planie, że to jest coś niesamowitego, ale myślę, że stary jest jeszcze jeden serial, który dla mnie jest nawet wyżej niż przyjaciele. Mm -hmm. I nawet mam, ostatnio po mieliśmy pomysł z żoną, żeby właśnie obejrzeć go jeszcze raz, stary, to jest, wiesz, Big Bang Theory, nie? Teoria Wielkiego Podrywu, stary. To jest po prostu serial o mnie, kurde, to jest, stary, o nas. No tak, ale wiesz co, ja, nas, ja, się, ja się odbiłem, bo ja w, chyba po czwartym sezonie doszedłem do wniosku, że już tam nic śmiesznego nie ma. A... O którym? Chyba czwartym, gdzieś tak, wiesz, bo to jest tak, że już później... Nie, a ja mam, ja mam wrażenie, że on się dopiero wtedy rozkręca, Aha. stary. Ja nie byłem nigdy fanem Sheldona, a on stał się taką centralną postacią i, i nawet jest ten Young Sheldon, ten taki spin-off. No nie, to to jest tragedia, nie. to to jest tragedia. No właśnie, ale nie, to... ale nie, no owszem, no nie, powiedzmy jest parę takich seriali, które, które, które powstały post, nie, jak to można powiedzieć e, przyjaciel i niektóre lepiej wyszły, niektóre gorzej. Na przykład, wiesz, jak poznałem waszą matkę, to też uważam, że no, tam jest postać tego tego, um, tego lasa, którego gra Neil Patrick Harris. Jest świetny i to też są takie mimiczne sceny, które, które teraz oglądasz, tylko te fragmenty i, mhm. i to, jest, to jest kosmos. Ale to, co mi się zawsze podobało w tym serialu, to, to zakończenie, że oni mimo wszystko po tych dziewięciu atakach sensownie zakończyli coś, co zaczęło się od tego, że przychodzi ojciec do dwójki nastolatków, dzieci i mówi, że słuchaj, opowiem wam historię, jak poznałem waszą matkę, nie? I to się ciągnie przez tych dziewięć sezonów, nie? Ale to ma naprawdę sens i znaczy, wiesz, ten zakończenie, wiesz, jest takie, że nie jak zakończenie yy, The Lost, nie? Czy tam Lost, że po prostu, no tak, no nie? No już, dobrze, już, wiesz, wszyscy tam już tam spekulowali, co tam się mogło wydarzyć, co tam jest, każdy sezon tylko dokładał jakichś nowych tajemnic na wymyślał. I to zakończenie było bardzo prozaiczne i dla, dla niektórych rozczarowujące, a tu naprawdę fajnie udało im się to dopiąć, i, i, i jestem pod wrażeniem, nie? No. Góry, znaczy, teraz wiesz co ja? Kulturalny. Tak, pokój, nie, stary, tak. wiesz co, ja. Nie no, nie, nie oceniam, bo to wiesz, komentarze prawdę ci powiedzą. Natomiast e, e, to, a to gdzie to można obejrzeć? Może ja bym to właśnie sobie obejrzał, ale ja. E... E, jak poznałem waszą matkę, to. No, no, nie okay. wiem, wiesz co, bo to już tak dawno temu oglądałem, że, że nie pamiętam, czy to było na Tixie, czy to. A ja chciałem jeszcze na... powiedzieć, stary, jeszcze jeden serial, który znowu jest być może dla mnie najmniej taki rozpoznany, bo go to już naprawdę z doskoku, ale takiego doskoku. Wiesz, no ja przyjaciół pamiętam w, w liceum, to ja oglądałem, bo to zdaje się nawet leciało i na Kanal Plusie w tym paśmie otwartym, i, i leciało stary, wydaje mi się też, w, nie wiem czy w telewizji, czy w Polsacie, czy gdzieś, jakby całymi sezonami. Więc, więc tam jeszcze powiedzmy w miarę tak regularnie to oglądałem, już nie mówiąc teraz gdzieś, gdzieś tam z doskoku, ale jest jeszcze jeden stary taki serial, gdzie ja totalnie stary z doskoku go oglądałem, na zasadzie totalnie randomowe odcinki z różnych sezonów, bo po prostu akurat leciało na Comedy Central, a ja kiedyś miałem taki zwyczaj, że jak malowałem figurki, to zawsze ten gdzieś tam telewizor z Comedy Central leciał i ja tak wiesz, tak właśnie ten Big Bang Theory, nie mhm. tak słuchałem, słuchałem kątem ucha i tak się kurczę, jaki jajcarski serial, nie, to bym sobie obejrzał i zacząłem oglądać wtedy normalnie, nie, już nie malować figurek, tylko oglądać. To jest stary dwóch i pół, kurde. Tylko to jest totalnie już stary kurde. No tak, nie tak, no to się. już jest... no tak. <laughs> to jest stary w ogóle. To tam się, wiesz, w grobie przewracają niektórzy. Nie? Ale wiesz co jest zabawne? No nie. Bo ja nie wiem, na jakim etapie jesteś tego serialu. Nie, no totalnie randomowym. To znaczy ja mogę oglądać odcinki z Joshem Hartnetem i odcinki jeszcze z tym... Z, z Joshem Hartnetem. Jakoś... No. Jest? Są odcinki z no. Joshem Hartnetem. No. A nie z Ashtar no, A, Ashtonem Kuczerem? Ashton Kutcher, masz rację. No. Tak, nie Josh Hartnett. Josh Hartnett to w, w pułapce, ktoś, ostatnio tak. wspominałem o tym filmie. Tak, tak. Ale nie, no to... to... Nie, nie. Ashton Kutcher, no to... masz rację. Ashton, Ashton ale, Kutcher. Ale, ale wiesz co, no ja wiem, że... Znaczy moim zdaniem to już nie było to samo. To już było takie, boże, jacy oni w wsz... producenci amerykańscy wszystko dla pieniędzy zrobią. No może, Nawet... stary, ale w dalszym ciągu żarty były na od... odpowiednim seksistowskim poziomie, stary, więc wiesz... <laughs> tak, tak, tak. Ale ale ty, Charlie Sheen, coś takiego, no nie, że on, on tam grał siebie, tak zawsze wszyscy się śmieją. że on tam właściwie nie musiał nic zrobić, bo on taki był. Ja pamiętam, jak była ta cała no. afera, nie wiem, czy, czy kojarzysz, on gdzieś tam z hotelu nagrywał jakieś filmy, to ten, wiesz, on mhm. wyszedł obronną ręką z tego, że on się nie dał skancelować, bo on wyszedł po prostu obronną ręką, od razu, wiesz, wyładał wszystko siebie. I ja nie wiem, co u niego teraz słychać. Mam nadzieję, że ma się dobrze. On tam miał jakieś no, spore problemy, nie. Ale ja go bardzo lubiłem jako aktora. Ja wiesz, te wszystkie filmy. On był dla mnie no, człowiekiem, który nie tylko grał w, w dobrych filmach, ale też był twarzą tych parodii, nie? Hotshoty. No, nie, no, no to dla mnie właśnie był tylko twarzą <laughs> tych starych hot shotów, stary. No, i ja... Stary, ja do dziś. Ja muszę stary wrócić. Nie wiem, może zrobić. Wiesz, że te parodie takie... to się w ogóle nie zastarzały, a nawet. Te... Tak, stary, zwłaszcza, że te żarty tam nie jako no no nie, wiesz. Wiesz, nie jak wychodzi Saddam Hussein i ma y, y, od stanika opaleniznę, wiesz, znaczy, wiesz, no, po no to jest. To jest to, nie, no, to jest te, te wszystkie dowcipy, które mówisz, jakie one są głupie. No wiesz, bo nie o to, że są niesmaczne. No, nie no, niektórzy te... głupie. Bo... Ja to do dziś, stary, pamiętam. My musimy wyrzucić obciążenie z helikoptera i wyrzucają, kuźwa, fortepian, stary, wylatuje. I ty to tak patrz. o co tu chodzi, tak. stary, jaki fortepian, kurde. No, no, no. Nie no, ja, ja, ja, ja wiesz, bo dla mnie Charlie no ok, to, to są te filmy, ale też, no nie no, nie zapominajmy, Pluton, Wall Street, nie no, to były takie filmy, które, które pamiętasz, że, że... Nie no, tak, no, no. no oczywiście. Ale, ale nie, ale y, możemy kiedyś zrobić, na przykład, nie wiem, y, y, nagą broń przez te trzy części. No, naga broń, stary, Frank Drebin, tak. O, z nagiej broni to pamiętam do dziś, nie, że on jedzie, Frank... Bo tam cały czas są te takie jakby z ofu, wiesz, Aha, komentarze tak, do tego, że... Tak. I on mówi tak, że jechałem tam z matką tego jakiegoś tam przestępstwa, ona prowadzi ten samochód ale... Jakimś, sp jakimś sposobem wyczuwałem, że ona mnie nie lubi, nie? I tam takie zbliżenie na lusterko, a ona w tym lusterku mu fucking pokazuje. Stary, <śmiech> ty na to, no, no, nie, no tam, tam były takie rzeczy, że po prostu. Ech, wiesz. Nie, ale wiesz to teraz śmieszy. Stary... Wtedy to mówię, czy to naprawdę jest śmieszne, nie? Takie naciągają. Nie, no mnie to śmieszyło, stary, wtedy tak samo. Tylko ja myślę, że teraz to jeszcze bardziej śmieszy, bo dzisiaj sobie uświadamiasz, że dzisiaj, stary, nie ma bata, żeby coś takiego powstało. I to jest, stary, największa porażka naszej, naszych czasów. Stary, czy wiesz tak co, no tak, mi się wydaje, że ostatnia taka ostra komedia, no nie, że, że od, od kilku lat nie ma, nie ma hardkorowych komedii, takich jak Superbad, nie. jak, jak y, Jaja w tropikach, jak Cats Vegas, wiesz, że naprawdę te, te dowcipy były, bo chodzi o to, że pewnie znalazłbyś jakiś taki film, czy na YouTubie może taki, takich um, stand-uperów, którzy by pojechali naprawdę po bandzie, jeśli chodzi o humor, nie no, stary, stand uperzy okej, okay, nie? No, oni pewnie jeżdżą po bandzie, wiesz, tam lotek. Mm -hmm. e, ja akurat ich tam oglądam, wiesz, tych, tych tak. e, patrzeć i tak dalej, nie? Czy, czy jeszcze jesteś mniej tam? Mm -hmm. e, ostatnio wiesz, e, Boras nie? E, mi wpadł gdzieś tam w oko. Wiesz, i oni stary, tak, ja tam ale wiesz, ale ja mówię o takich, wiesz, te hotshots, czy, czy wiesz, czy, czy to, o czym mówimy, te. E, e, no pa... Na i tak dalej. No, tak. To są stare mainstreamowe. Tak. Duże produkcje, które wiesz wchodziły do kina i to była... Z jednej strony miałeś szklaną pułapkę, a z drugiej strony miałeś nagą broń. nie? Mm -hmm. Albo szklanką po łapkach, albo... Albo szklanką ściągany. po stare, stary, nie? Które, wiesz, tam, to wszystkie tam, te parodie, tam, tam, nie? Tam, Odyseja komiczna, znaczy, nie? 2001. To, to na pewno, stary, wiesz, to na pewno zalatuje dzisiaj e, już, już tym e, starym... E, znaczy ja polecam tym, w ogóle, bo... bo mm, to są filmy, właśnie. To jest, to jest gatunek, który moim zdaniem on stracił Umar. przez. to Tak, umarł. Czyli parodię. Umarł, nie, ja myślę, że on umarł. Obejrzyjcie ja myślę, sobie umarł. straszny film, pierwszy i drugi. No te, te pierwsze dwa filmy, nie? Wiesz, te parodie tych. tych. Mm -hmm. No przecież to jest. No, dla mnie to była. To oni tam wszystko tak pięknie wyciągali. No, albo Not Another Teen Movie, no nie? Kiedy on tam, Bo był taki moment, że było bardzo dużo takich American Pie albo. She's All Dead mm -hmm. i tak dalej. takich, tak. takich Dużo tak. takich, takich coming of age filmów, no nie o, o nastolatkach, którzy się zakochują i, i mają pierwsze inicjacje i to świetnie parodiuje. Wiesz? I tego teraz nie ma. Nie, dlaczego? Może po prostu już nie ma tego, tego drygu, nie? Wiesz, że, że pewne rzeczy już są, znowu użyję tego pięknego określenia, zbyt edgy, żeby je przedstawić. Albo jeśli ktoś je przedstawia, no to to już też nie potrafi tego zrobić w takiej formie, żeby to można było z tego zrobić jakiś fajny film. Jeśli się mylę, chętnie, chętnie zobaczę jakieś takie polecajki od naszych drogich słuchaczy, słuchaczek, jeśli, jeśli trafiły no ja też, na, na, się... na jakieś współczesne parodie, które, które są ekwiwalentem właśnie tych nagich broni, strasznych filmów, całej tej serii, no nie... No, ale przecież w ogóle filmy Mela Melabruksa, stary, te. Tak, to tak, to tak. Wiesz. Tylko Melabruks. Brooks Także się... robił bardzo mało filmów, jak sobie pomyślisz, że no nie, bo, bo tamto to potrafiło jak mm -hmm. te siemce być. A Melabruks, Brooks, mam nadzieję, że i że, że, że będzie 120 lat żył, bo to taki wspaniały człowiek, to, to wiesz, to on był specjalistą od tego. Ja nie pamiętam jak dokładnie, bo wiesz. No, yy, chyba młody, młody, Frankenstein, robił, tak. młody Frankenstein. Młody yy, Frankenstein. No, Płakałem. Nie, To jest kapitalna, kapitalny film. Faceci w tak, rajtuzach, z... kosmiczne no, jaja. Faceci, ale dla mnie stary kosmiczne jaja, stary. Tak, tak. Z Rickiem Moranisem, tak. stary w roli Wadera, wiesz. Tak. Kurde, no. Płonące siodła, nie wiem, czy oglądałeś ostatnio Płonące siodła. Oglądałem, siodla? ale już, już nie pamiętam, stary, ale kojarzę. To oglądałem tak. jeszcze, to będzie gdzieś w telewizji leciało pewnie. Lęk Wysokości to był taki film parujący film Hitchcocka. Też, Hitchcocka, też tak, świetny. o tym samym tytule. Tak, tak. Wampiry bez zębów też pamiętam. A tego te jakaś już trochę mniej. Nie, tam pier... Ale nie, trochę chyba. A nie, pamiętam, Drębinem, bo to był dr... parodia z, Draculi. Z parodia Draculi, tak, tak, tak. Tak, tak, tak. tak to pamiętam. Ja już patrzę stare na screeny i już mi się śpiać Chcę no. po prostu. Nie, ale ja, ja polecam, polecam, żebyś sobie, sobie właśnie młodego Frankensteina zobaczył z, z Ginem Wilderem. I. i mm. no, s, no, s, tam jest coś takiego, że wiesz, on mówi tak, nie jestem Frankenstein, tylko Frankenstein. No, nie mogę się chciał odciąć od tego, wiesz, bo to nie był ten doktor Frankenstein, tylko to był jakiś jego przodek i on chciał się odciąć od, od, od tego nazwiska, nie? I ten tam, tam mówi, nie jestem Igor, tylko Igor, nie? Takie głupoty i to mnie tak śpiszło. To są takie rzeczy, które ci łapią tak z nienacka, no jak dobry humor, nie? No musicie skakiwać i, i no polecam, polecam młodego Frankensteina. Nie, kurde, powiem ci, że teraz mnie zainspirować, bo my z żoną ostatnio lubimy oglądać jajcarskie rzeczy i generalnie staram się takie właśnie humorystyczne Jak Ja chyba zaczniemy oglądać te wszystkie filmy, kurczę. Na nowo. No. Trzeba zainstalować bo widzę, że tam wszystko jest. Na telewizorze. Premium, mówię, premium, tak, tak. tak. Powinni nam za reklamę zapłacić, to ehm, mm. To, to e, Klicówka, to tak, żeby znowu jeszcze tak growo zrobić. E, Juliuszu, czy w końcu odpaliłeś Mandaloriana przygody? Czy zacząłeś to grać? Niestety nie. A ja powiem ci, Ale że... odpaliłem inną grę samę. Odpaliłem... Nie rozmawialiśmy, odpaliłem przez przypadek zupełnie. odpaliłem inną grę, bo moja żona wykazała duże zainteresowanie planszówkami. I ja tak sobie myślę, dobra, no to kurczę, stary, ja Mandalorian to jest nie tylko. Nie jedyna gra, którą kupiłem ostatnio i, i, i w którą w ogóle nie zagrałem, bo kupiłem jeszcze, słuchaj, Napoleona. Kupiłem Prime Minister, czyli, wiesz, taką grę o, o wiktoriańskiej Anglii i, i, jakby, wiesz, ustawy, walka o fotel premiera itd., itd. No, ale słuchaj, jakiś czas temu, w zeszłym roku, chyba napisałem komentarz o tym gdzieś, albo wrzuciłem na Face'a. Mhm. Z, rok temu zagrałem, słuchaj, w, znaczy kupiłem na jakiejś tam wyprzedaży korę. Taką grę mm, euro, która gdzieś tam powiedzmy próbuje udawać, że, że jest grą cywilizacyjną. Wcielasz się, jakby przejmujesz kontrolę nad, jedną z, na, nad jednym z greckich polis i tak naprawdę, czyli wiesz, te powiedzmy, państwa, miasta, tak jak to się zawsze tłumaczyło w szkole. Mhm. I tak naprawdę, czy tam jakieś Ateny, Olimpia, nie wiem, Sparta, Milet i tak dalej, i tak dalej. Różne tam, tam jest ich całkiem sporo do wyboru. I oni w ogóle jakąś refundację dostali, stary, czy tam gdzieś tam w opisie z jakichś środków unijnych, czy coś, w ogóle jakaś paranoja. Ale w każdym razie, stary... No i wiesz, i jakby... Masz planszetkę swojej, swojej polis, i masz oczywiście taką planszetkę wspólną, i tam zaznaczasz jakieś suwaki, masz, wiesz, społeczeństwo, jakby, czyli powiedzmy, nie społeczeństwo, tylko jak to powiedzieć. Nie mogę znaleźć słowa. Populacja. Ilość ludności, no, no. coś takiego, nie? Populacja, siła militarna, yy, yy, nie wiem, skarbiec, tak, podatki itd., mhm. tak, tak dalej, różne takie parametry. No i oczywiście na tych różnych parametrach też rozwijasz swoją, yy, masz jeszcze później swoją planszetkę i na tej swojej planszetce rozwijasz jakby tą, yy, tą swoją polis w oparciu o właśnie jakby jej obronność, jej yy, budżet ile masz przychodu z tego budżetu i tak dalej, i tak dalej, ile masz pieniędzy w skarbcu i tak dalej, i tak dalej. Nie? Tylko, że gra jest stary, strasznie sucha, w ogóle nie masz wrażenia, stary, że jakby kierujesz kierujesz jakąś, jakimś miastem, państwem greckim, tylko bardziej grasz w Excela, stary, dosłownie, stary, że po prostu przesuwasz suwaczki, wiesz, dosłownie przesuwasz suwaczki, wiesz, na, albo na swojej planszeczce, albo na tej planszy wspólnej, ale stary, właśnie gra jest bardzo przyjemna wbrew pozorom, bo jest krótka, jest taka mało angażująca, wiesz, jakby nie wymaga od ciebie jakiegoś niewiadomo czego, jakiegoś takiego zmużdżania się nad każdym ruchem. I wiesz, i, i tak przyjemnie można sobie w nią pograć, pogadać sobie, o, wiesz o, o różnych rzeczach. Tak totalnie wiesz, mhm. e, obok, nie? Więc, więc ma taki walor bardzo towarzyski, bym powiedział, bardzo, bardzo przyjemny. E, i, I wiesz, i bardzo nam, się, bardzo nam się przyjemnie w nią gra, chociaż już myślałem, żeby ją sprzedać. <śmiech> <śmiech> Ale zagrałem sporo partii stary. Zagraliśmy, myślę, że pod 10 partii z żoną, i, i wiesz, i jakby jej się podoba, mi się podoba. Jakby wiesz, i, i to jest okej. Okay. Natomiast stary jeszcze, oczywiście wróciliśmy znowu po raz kolejny, bo regularnie wracamy, do wysokiego napięcia, czyli wiesz, czyli rozwijasz swoją sieć energetyczną. To jest gra na freeze już bardzo stara, w sensie ona masz 20 lat i, albo nie prawie 20 lat, bo nie pamiętam, czy to jest 2007, kiedy ona się ukazała, czy, czy, czy wcześniej, nie, nie pamiętam teraz. I jakby cechą charakterystyczną tej gry jest to, że wiesz, że jakby masz rynek surowców, węgiel, ropa, odpady, czyli ten recykling i, i ewentualnie uran, to elektrowni atomowych. I teraz w zależności, w zależności od tego, na jakim obszarze grasz, bo teraz jakby jest mapa oczywiście, na której budujesz te swoje stacje transformatorowe i zasilasz tą, tą energię, zasilasz te miasta powiedzmy w energię, no to, no to wiesz, to ten rynek będzie inaczej reagował. Gra jest generalnie lepiej się gra w kilka osób, ale w tej nowej edycji doładowanej, która jakiś czas temu w Polsce wyszła, jest taki wariant dwuosobowy, który bardzo dobrze działa moim zdaniem i jest bardzo spoko, nie? więc, więc mhm. bardzo przyjemnie się gra. No i oczywiście ja mam tam, wiesz, mnóstwo map, mnóstwo tych elektrowni, bo już nie gramy na... w podstawowej wersji gry masz mapę masz mapę Niemiec i Stanów Zjednoczonych. I, I tam podzielone na jakieś tam regiony. Natomiast wiesz, ja już sobie tam graliśmy i na mapie Europy Wschodniej, gdzie masz Polskę, y, gdzie, ma, gdzie na przykład węgiel, wiesz, y, jest, y, y, nie możesz budować elektrowni atomowych na przykład mhm. nie? w Polsce. Jeżeli musisz mieć, musisz mieć przynajmniej te stacje transformatorowe w, w innych krajach, nie? W, żeby, móc, żeby, móc mieć tą, żeby móc kupić elektrownię, nie chcę w mechanikę wchodzić nie? Mm -hmm. i tak dalej. Każdy wyszuka, tego jest pełno na tym. Już zresztą mówiłem o tej grze. No ale to, to z planszówek, to. to te. Ale Mandalorian ostatnio nawet mówiłem, że żony, kurczę, musimy zagrać. No musimy, bo będzie, że to jest sympatyczna gra. Ja już mam y, naście partii. Wszystko zagrałem. Nie, znaczy tak. No. Znaczy, bo to jest, to jest ciekawe, bo. Y, Wspominaliśmy trochę o tej grze wcześniej. To jest gra mhm. y, planszowo-karciana po części, nie? Więc, więc tyle nie, no to, jest, to jest planszówka przygodówka. Tak, planszówka. Tylko mamy karty, które, które, mają tam, które zagrywamy wykonując akcje, tak? Bo tam mamy po prostu cztery mhm. podstawowe akcje i, i każda karta ma siłę. I, ty, i oprócz tej, tej siły karty, jeszcze tam jest jakaś dodatkowa. Powiedzmy, może być jakaś dodatkowa funkcja, ale generalnie chodzi o to, ty to... że. Jedno pytanie, hmm. czy, czy ty w tą grę grasz sam, czy grasz z kimś? Nie, tylko z synem. Tylko z synem. A tylko z synem, bo, bo ja chciałem grać z żoną i nawet z córką, tylko zniechęciła mnie jedna rzecz, że tam wyczytałem, że ilość graczy w danym, czy liczba graczy w danym scenariuszu ona się może zmieniać, nie? Czyli na przykład może być tak, że nie wiem, scenariusz jest na y, trzech graczy, a ty masz tylko dwóch, albo masz trzech graczy, a scenariusz jest tylko na jest dwóch jest Znaczy, wiesz, to w instrukcji masz y, takby tak dodatkowe zasady, kiedy. Ta liczba graczy jest inna niż, niż mm -hmm. w tym. I, i to są. nie bawiłem się w to tak dokładnie, bo po prostu, jak, jak gramy, gramy wójkę, to jest tak, że jak mamy tą trzecią postać, nie takim, to, to ktoś ją przejmuje. Ewentualnie, jak są to cztery. tak, to zawsze wie. w przypadku dwóch graczy wydaje mi się, że zawsze będzie ok. Nie? Tak. I, I kwestia jest taka, że e, na początku takie pierwsze wrażenie było takie, że kurczę, to są tylko cztery scenariusze. I bo wiesz, bo, bo, bo ta plansza do gry mm -hmm. ona się, jest w tej książce takiej tej książce przygód, nie wiem to powiedzieć no tam, tam jest tam, ten komiks ja... taki dwustronnicowy, później masz tą planszę i to mi tak przyjmuje, o kurcze, to będzie jak w tych szczękach lwa, ale w szczękach ta. lwa to tych, tych misji tych, tych tam jest mnóstwo, tam jest, nie wiem ile tych, tych, tych stron jest, ale no tam, tam m, pamiętam, że jak grałem, to grałem i grałem i, i w końcu no, chyba nie przeszedłem całej tej historii do końca, nie? Ale no to też jest gra Legacy, tam się wykleja na tej planszy, to się przeszło i tak dalej, ale tutaj masz tak, że masz te cztery scenariusze i tam w tych scenariuszach pewne rzeczy y, są z serialu, pewne postacie też, ale to nie jest tak, że po prostu grasz ten serial, nie? I mówię, kurczę, tylko cztery scenariusze są? Ale później się okazuje, że jak już przejdziesz te, tą, tą, tą, te, te cztery podstawowe gry, to wchodzą dodatkowe warianty i one są ukrywane w tych kopertach. Nie? Tam w tych kopertach masz... Chcesz nie chcę ci pozdradzać, ale generalnie chodzi o to, że, e, że masz po prostu e, możesz już później pewne rzeczy mieszać. Nie? Że robisz te misje i to jest jakby takie wprowadzenie. I na początku to mówię, no kurczę, tylko cztery i tak to jest. A później się okazało, że w tych koperach naprawdę się... Zaczyna coś dziać. Jest jedna koperta, jest druga. Nie będę ci zdradzał, co jest w nich dokładnie, ale to sprawiło, że teraz po prostu gram sobie jakąkolwiek z tych, tych plansz, nie wybieram sobie jakąś tam jakąś misję i to jest tylko taka zabawa niemal jak takiego bitewniaka, że, że masz do pokonania przeciwników, masz mm -hmm. tam jakieś zadanie i te zadania są też różne. Ja muszę przyznać, że ten motyw Mandaloriana jest, jest no tak dla młodego człowieka fascynujące, wiesz, tej, tej postaci, że naprawdę, wiesz, ta mechanika, ta prostość, ta, ta prostota tej mechaniki. Ja oczywiście czuwam nad, nad tymi takimi mniejszymi zależnościami, nie? Kiedy tam masz te, te jakieś rzetony zakłóce, nie? Kiedy, kiedy musisz liczyć, czy dana umiejętność już nie przekracza tej wartości, która wywołuje te, te zdarzenia, nie? I tak dalej, i tak dalej, nie? To ja, ja to liczę. Ale dla, dla kogoś, kto... Tylko chce się bawić, nie? zagrywać te karty, że teraz dobra, id, ruch o dwa, atak za cztery, coś takiego. Świetna sprawa. I muszę przyznać, że, e, e, że choć może nie jestem największym fanem Mandaloriana, to uważam, że fajnie udało się zrobić te, taką grę w, w tym uniwersum, bo znowu totalnie gdzieś odbiłem się od tego Star Wars Unlimited i mimo, że kupiłem e, tę podstawkę i nawet kilka boosterów, to gdzieś, nie wiem, czy ta mechanika aż mi się tak podoba. Może po prostu nie, za bardzo się nie wkręciłem, nie, nie, nie, nie, nie, w, nie wczułem I tu, tu na przykład, jeśli chodzi o te Star Wars, to się trochę odbiłem, a wiem, że już chyba trzeci, trzeci, nie wiem, czy, do, e, czy temat, chyba czy trzecia, trzecia seria, czy drugi dodatek. A wyszła, wyszła już ta trzecia? Bo chyba tak, bo widziałem gdzieś y, y, pudełko startera, no nie, wiesz, kolejnych tych, tych takich startowych talii dwóch, nie? Właśnie nie wiem, czy to nie jest coś związanego, aż, aż zerknę, bo Twilight of the Republic to się chyba nazywa. No właśnie, patrzę tak, teraz. To, mhm. jest, to jest ta no. trzecia. Trzeci temat, nie można powiedzieć. Nie? I to jest bardziej oparte o te chyba wojny klonów i, i czy jakieś no, inne takie rzeczy. Nie... No tylko, że wiesz, to, to, i te karty i tak są rysowane w taki sposób, że. Tak naprawdę to nie ma znaczenia, czy to są z postacie. Ale z filmu. mi się podobały akurat. Mi się ten, ten, ten pierwszy set. Ja mam ten pierwszy set, mi się karty podobały, tylko jakoś specjalnie. Wiesz, u mnie teraz jest znowu faza na Pokémony. No tak. Więc ja prawdopodobnie no będę. Ale Pokémony jak Pokemon. Magic, no nie? Tam, tam, tam te mechaniki są już tak dopracowane, wiesz? Ta, ta rozgrywka jest tak dobra, że, ta, że tu nie musisz specjalnie. Znaczy, że tutaj nie musisz się przekonywać, nie wiesz, że tutaj już, już wiesz, że. Ale mi się to... podobała mechanika w Star Wars, w Star Wars Unlimited. Mhm. Znaczy mi się w ogóle wszystko podobało w Star Wars Unlimited. Podobała mi się mechanika i podobały mi się karty też Star mhm. Tak naprawdę. Także ja nie, nie, nie jestem... Ja, znaczy ja uważam, że gdyby to były karty um, wzięte z filmów, to niekoniecznie, no. bo ja nie lubię takich. Czy znaczy ja bym chciał takich, zagrać takich z kimś, kto, kto, kto y, miałby takie zacięcie kompetytywne bo ja sobie nie chciałeś ze mną grać, no, naprawdę. Bo, bo, ja, bo grając y, na przykład jak to się mówi, z, z młodym człowiekiem, który po prostu lubi zne wojny, to najfajniejsze są rzeczy po prostu, że są tam jakieś na kartach, tam, że coś się dzieje i tak dalej. Nie ma takiego. Nie ma takiego. Mm, jakby to. Maksyma, nie, jak to powiedzieć? Nie, no rozumiem, że on tak nie. Tak, nie optymalizuje. Tak, ruchu, dokładnie. No. Nie ma optymalizacji, nie ma optymalizacji w deku. No, karty w deku mhm. są na zasadzie, wiesz. Na przykład jak było w. Marvel Snapie. No, tam trzeba też wiedzieć, nie, że, że nie wrzucasz kart wszystkich, które ci się podobają. Nie, no, bo, bo musi być A, synergia B, musi, musisz też pamiętać o kosztach tych kart. Nie? To wtedy powinieneś być takim, wiesz, rodzicem, złóż metalię, ty składasz super zoptymalizowaną. On składa jakąś losową, tylko po prostu masakrujesz. Tak, tak. Zniechęcasz się już złuszna, nigdy nie chciał grać. Złuszna. <laughs> no tak, albo złóż następne, znaczy, jest, nie? znaczy Pokonaj ojca. Nie, to... Przyznam, że naj najbardziej taki, chociaż już trochę mnie nudzi, no nie? Bo to jest też gra, którą bardzo łatwo jest jak to się mówi yy, opanować do perfekcji. Jak już zagrasz parę razy, to, to no, taki przeciętny gracz, który, który nie, też nie posłaci tego tak jak ja, no nie? Żeby zwyciężyć za każdą cenę, to, to nie będzie wiedział. To te, te Star Wars deck building game, nie? Tylko, że tam, tam ubolewam, mhm. że tam nie ma żadnych dodatków, że tam yy, żadne dodatkowe karty się nie pojawiają. Jakby tak jakby tak znaczy, to nie zyskała. jest tak, że bo, bo teraz, zdaje się, wyszedł ten drugi taki, e, nie wiem jak to nazwać, czy corset, ale tak jak mówisz, tam nie ma dodatków, nie? Czy jakby drugie pudełko do tego deck buildinga, i ono jest, zdaje się. On, tak? tak, tak, i ono też jest, zdaje się, w klimacie A -a, tych klonów. Ma rację, Wars. No to ja już wiem, co zaraz I tak będę się zastanawiam, zamawiał. czy to możesz łączyć jakoś? Na pewno. Jeśli tylko Reverse Card jest to ten, to mogę się założyć, że, że możesz po prostu ciemna, ja... znaczy w ogóle... No Nie no, tylko tyle, że wiesz, ciemna. Znaczy mnie Be... zaciekawiłeś, i, i, wiesz, ja, ja w końcu nie kupiłem, wiesz, ja w końcu nie kupiłem tych, ale moja córka też jest jakoś tam zafascynowana tymi Star Warsami i też myślałem o tym deck buildingu, tylko... Ale się jak to nie kupię? Przecież ja to chyba zacząłem grać, dlatego że ty o tej grze wspomniałeś. Może wspomniałem, ale ja jej nie kupiłem nigdy, starych. W ogóle, wiesz? You know, jak ktoś lubi deck buildingowe gry, no to moim zdaniem ona jest taka prosta. No ja właśnie nie, nie lubię, taki... bo ja, za, ja zasypiam mm -hmm. przy deck buildingach no. niestety. To jest, to jest świetna entry game, bo ona nie ma takiej dodatkowej mechaniki. Ona jest jak te Star Realms czy jakieś te Hero Realms, nie wiem, tak, tak mi się wydaje, nie? że naprawdę prosta gra, nie? Że walczysz przeciwko sobie, nie? Na zasadzie musimy zniszczyć bazę, ale... Tak naprawdę masz ten market na środku i tyle, nie? Nie ma jakiejś takiej dodatkowej mechaniki, jak na przykład była ta mechanika w mojej ulubionej grze, chociaż dawno nie grałem, kurczę, czyli Alien Enc Legendary Encounters, The Building Game. No tam, tam masz fajną tą mechanikę, jeszcze te obiektywy, to wszystko jest też związane z tym, że jakby odgrywasz te wątki z filmów nie? poniekąd, więc to też jest fajne. I tych Legendary Encounters tak, kupowałem ja... kiedyś jak dziki, no nie? bo mam i Predatora. Tak, i... To znaczy tak. Ja, ja miałem tego Aliena kiedyś, te, te Legendary Encounters i jakby wiesz co, to, nie wiem, jakoś jak... Ja, ja lubię stary deck building, w sensie jakby szanuję tą mechanikę i mam wrażenie, że wiesz, że ona... Bo ona się też pojawia bardzo często w normalnych planszówkach, jako taka jedna z kilku mechanik, które są wykorzystane w, jakby w samej grze. Ale szczerze powiedziawszy... Tak naprawdę stary, kiedyś już, już nie powiem z kim grałem, ale kiedyś grałem z jednym gościem w, w tego Dominiona, wiesz? Czyli ten, powiedzmy ten taki, no grę, która ufundowała de facto. Tak, tak. Jakby stworzyła stworzyła w ogóle deck building, nie? No bo to była pierwsza gra, która, Gdzie tak naprawdę temat jest nieistotny, bo tam jakieś tam budujesz z ale tak naprawdę wszystko się sprowadzało do tego, żeby kupować te karty. To ja pamiętam, że grałem, w końcu z, nauczyłem jedną taką znajomą osobę i ona się stary w tak to wkręciła, że tylko w to że jakby grać. każdą partię grała po prostu, z, nie mówię o mojej żonie, mówię osoba, mm -hmm. y grała, wiesz, y osoba moja żona gardzi karciankami generalnie. Więc więc, stary, więc ona się tak wkręciła w tę grę, że, że po prostu, wiesz, tak z wypiekami na twarzy, jak, jak budowała talię w trakcie gry, to po prostu wszystko. A ja, stary, przy trzeciej, czwartej, piątej, dziesiątej partii ja już zasypiałem, stary, bo dla mnie ta gra to było, się sprowadza tylko okej, okay, tu zrzucam karty, tu biorę karty, tu tasuję, tu biorę, tu zrzucam, tu biorę, tu tasuję, tu wybieram, tu zrzucam. Tu to... tak. Taka totalna mechanika, wiesz, taka się zrobiła <laughs> dla mnie totalnie mechaniczna. W związku z tym ja się też trochę boję, czy... I, i, I nawet ten, wiesz, ten, ten alien dla mnie był taki właśnie mechaniczny, nie? że jakby ja, mhm. ja. Tak, jasne, tam były te nawiązania, tam były takie bardzo y, y, y, specyficzne pomysły na to, y, żeby właśnie, że tam się odkrywało te kolejne karty, że, że, że jednak miałeś poczucie, że grasz troszeczkę tak jak w filmie, nie? Mhm. że jakby przez te dodatkowe rzeczy, które były, ale finalnie jakby dla mnie w dalszym ciągu to była jednak taka typowa deck buildingowa mechanika, nie? że jakby to ja już wolę zbudować sobie tą talię wcześniej albo grać jakąś talią, która jest prekonstruowana, mhm. gdzie ją sobie biorę i sobie po prostu gram i ewentualnie uczę się tylko tak naprawdę cały czas tej jednej talii, uczę się cały czas, wiesz, tego, żeby jak najlepiej nią grać albo po prostu gram, y, albo buduję talię, wiesz, mm -hmm. przed grą. No to nie? tak jak właśnie w tym Lord of the Rings, albo w ten Horror warkam te karcianki, tam masz gotowo, znaczy tak. no, przygotowujesz sobie talię tak. przed partiami. I, i, tak. i no. No to są Elcegi, akurat, ale tak, tak, ale za, tak samo Star Wars Unlimited i tak dalej, to są gry, w których teoretycznie możesz sobie tą talię budować, nie? No ja jeszcze bardzo lubię Marvela, mm -hmm. I wiesz, że go kupiłem jakiś czas temu, po raz trzeci chyba, Ten, nie? ale tym razem już Marvel go Champions, trzymam. coś tam Unlimited? Tak, tak, bo wyprzedałem całą kolekcję, ale potem stwierdziłem, że jednak ona jest super i oczywiście w Polsce stary korset chodził po, nie wiem, 350-400 zł, a ja na, na Amazon D kupiłem za 200. <głosy> <głosy> Kurde, więc wiesz, to, to angielskie no oczywiście. Tak, nie? tak, tak, złotych, nie, nie euro. 200 zł, tak. nie, 200 zł, tak, tak, tak, Z wysyłką już normalnie, wiesz, bez, bez problemu. A potem jeszcze udało mi się na, na Allegro jakieś kupić, wiesz, bo ja miałem oczywiście wszystkie te dodatki, więc, a, a po jakimś czasie wyszły takie jakby w świecie Magicka, byśmy powiedzieli, czy, czy, czy w świecie Warhammera, byśmy powiedzieli repaki, nie? Czyli jakby te same karty, tylko przepakowane do innego pudełka i sprzedawane w innej cenie. Mhm. No to tutaj jakby zamiast kupować pojedyncze dodatki tych pierwszych herosów, to one zostały zapakowane do jednego pudełka i sprzedawane, tylko z jakimś cudem na Allegro udało mi się wyhaczyć za 60 zł nowe, zafoliowane, wiesz. I tam miałeś 4 czy 5 tych bohaterów, więc, więc w ogóle za jakieś grosze udało mi się w miarę tam odbudować tą tą kolekcję, nie? To nieźle. nieźle. Ale gra jest super. To znaczy, to ja wiem, że ty nie lubisz tych Marvel Champions, bo tobie się nie podobają grafiki, ale... Nie wiem, jak twój syn lubi te, wiesz, superbohaterów, te komiksy Marvela i tak dalej, to myślę, że to... No teraz to, na, to na szczęście, to szczęście, wiesz, już w duży wszedł, wszedł, wiesz, Spiderman'a dwójkę i już tak, i teraz miał jeszcze tą fazę na Thanosa, to teraz mamy jednak fazę na Minecrafta i, i, no i tego Mandaloriana, nie, bo gramy w te... Prostu... Stary to jest jakoś w kosmosie, moim zdaniem, to się dzieje, wiesz, jak fazy Księżyca. Moja córka tak samo, Minecraft, i teraz zaczyna się powoli przebijać, wiesz, ten, te, te pokemony, nie. No mhm. znaczy, pokemony. Ale mam ja wpadłem na w ogóle. Ale... Ale, ale powiem ci szczerze, że ja z tymi Pokemonami. Nie dlaczego? Pokemony są super. Znaczy, stary, ja za każdym razem jak otwieram saszetki z córką i patrzymy sobie na karty. Kurde, no ja bym zbierał te karty cały no znaczy, i tak mam tak, tych klaserów tam ze trzy już, nie? Takich tam jakieś, nie wiem, z tysiące kart, nie? Ale, ale po prostu te karty, a zwłaszcza te takie, wiesz, holo, jakieś te takie full arty i tak dalej, no prześliczne są. Mm -hmm. Super, mm -hmm. super. Nie ja mam to jedno pudełko I, w ogóle wpadłem... i mam kilka, to chyba kiedyś opowiadałem, jak byłem w Portugalii mówię, kurczę, tanie pudełeczko kart, no nie, tam 2 euro? A później się okazało, to, że to Tak, po drugi, bo nawet ten papier, na który są wydrukowane, to jest taki, że on tak... Mm -hmm. Że nie czujesz, że te karty są, no ale to, wiesz... Eh. Nie, no ja ostatnio z córką stary... Bo u niej w szkole też jest teraz taka faza, wiesz, że tam, tam dzieciaki siedzą, ale ona mówi, oni mają wszyscy jakieś takie złote karty, nie? Mówię, ale wiesz, córeczko, to są złote karty, ale wiesz... To babcia kupiła na Allegro, nie? I, I tam specjalnie nie zwracała uwagi <głos> I, I poszedłem z nią do planszomanii mojej ukochanej i, i poszliśmy i ona wiesz, i ona tam gadała. Normalnie A proszę pana, tutaj tam mają takie karty i tam normalnie gości i wszystko wyjaśniał stary To naprawdę jest super. Także. Mhm. Także pełna dyskusja na temat kart. I jeszcze też pytała o karty Minecrafta, stare, które gdzieś tam, wiesz. Jest e, karcianka też, Minecraft? Nie, nie ma właśnie, ale, ale po prostu dzieciaki mają gdzieś tam jakieś karty Minecrafta, nie? no I tam oczywiście dostała pełną, wyczerpującą odpowiedź, także. Mhm. Ale myślałem stary, że wiesz, że teraz ją nauczę trochę tego deck buildingu w tych Pokemonach na zasadzie, że wiesz, wybieramy sobie jakieś. Bo ja tych komonów mam mnóstwo, nie? Więc wiesz, wybieramy sobie jakieś komony i sobie po prostu z tych komonów budujemy jakieś tam talie, nie? Żeby sobie pograć, nie? Więc, No to też jest w, w ogóle. Robię. Jest taki ciekawy tryb. Turniejowy, nie wiem, jak on się dokładnie tak. nazywa. Pauper. Tak, że to jest, my że grasz my. tylko komonami i niektóre komony, mhm. przez to, że w tych dekach są tak popularne, potrafią drożej kosztować niż, niż Rare. Tak. Znaczy, to, że mogą kosztować więcej niż rary to jest, to jest jedno, ale chodzi, że naprawdę dużo mogą kosztować. Bo to, że są śmieciowe Rary, które tak naprawdę są G-warte, no to jest, to jest norma w karciankach, nie? Ale no, ludzie mają fantastyczne pomysły na to, jak, jak, jak budować wiesz, te, te, te nowe synergie w dekach i to jest. To jest fascynujące. No, aczkolwiek w ogóle, jeśli chodzi o Magicka, to mnie ta jedna rzecz fascynuje. Nie wiem, jak to się nazywa, bo, bo nie sprawdziłem sobie, ale masz te wszystkie te y, tematyczne y, talie. Znaczy nie tematyczne talie, tylko te inne światy w Magicku. I był Warhammer, mm -hmm. był, był Fallout, tak. nie, tam Doctor Who. Assassin's Creed. Assassin's Creed. Kupiłem sobie ten starter z Assassin's Creed, i tam chyba jest Ezio Morikony, e tak dobrze mówię. Nie, i, yeah, Ezio Auditore. Auditore, przepraszam, więc. tak. I to jest mm -hmm. y, fajne, nie? Ale tak po prostu odpali, otworzyłem to i mówię, możemy sobie jeszcze jakiś booster kupić, ale patrzę, kurczę, ten booster 9 euro. 9 euro. Ja pamiętam, jak boostery do Magica były tam, nie wiem, za czwórkę czy coś takiego, a to nagle 9 euro za kilka kart. A jeszcze są takie boostery, nie wiem, czy, czy widziałeś, czy, czy one są też popularne w innych karciankach, tak zwane boostery kolekcjonerskie. I tam masz zapewniony, że to na pewno będą jakieś bardzo rzadkie karty i jakieś folie i inne duperele. I one kosztują chyba za 30 euro. Ja mówię, no kurde. No czy wiesz co, ale to może jest kwestia tego, że wiesz, no ty nie, ja Medjica, stary, nie śledzę, nigdy nie śledziłem. W Pokemonach jest prosta sprawa. Booster 20 złotych, stary. Hmm. Circa about. No. Czasem taniej, czasem trochę drożej, nie? Mówię oczywiście w tej takiej oryginalnej dystrybucji, nie? Ten Disney Lorkana mnie jeszcze ciekawi, ale, ale nie spróbowałem i chyba, nie wiem, no może kiedyś, wiesz, no, sprób może zobaczyć. Znaczy ja wie, słyszałem zobaczę. dużo pozytywnych opinii na temat Lorkany i nawet też jakieś chyba lokalne turnieje były, ale nigdy się nie wciągnąłem, wiesz. więc to jest to. Zresztą była jedna karcianka, którą myślałem, że się wciągnę. Czy znaczy, wiesz, bo to jest gra niebezpieczna Stary, dlatego, że wiesz, ty mówisz turnieje nie? lokalne i potem idziesz na turniej lokalny, a tam w średnia wieku 10 lat, nie. No i trochę się średnio z tym czujesz. Bo tak patrzę, to jednak średnia wieku jest większa. Ale wiesz, była jedna karcianka, który kiedyś mówiłem, że no, chciałem wejść. jest poważny teraz, Flesh and Blood. I kurczę, nie mam nikogo tak lokalnie, który by się też wciągnął, bo to jest gra, w której są pewne niuanse. Jest taka inna trochę mechanika niż, niż taka typowa, nie że tam zagrywamy mana i tak dalej. Czary, tylko są jakieś komposty, ja jakieś, jakieś kojarzę. łańcuchy mhm. się tworzy umiejętności. I, I chciałem sobie to tak rozjaśnić, bo, bo mi to wydawało się, że, że, że pewne rzeczy są niejasne nie, nie w instrukcji, ale koniec końców nie znalazłem nikogo, z, z kim mogłem znaczy, wiesz, ja, ja, ja z karciankami stary mam taki problem, że wiesz, że ja yy, że to jest taka moja słabość, że ja, ja, ja bardzo lubię te wszystkie karcianki, ale ja jestem beznadziejny w budowanie talii. I jakby ja zbuduję jakąś tam talię, ale wiesz, jakby finalnie to ja, wiesz, na przykład z, z tych wszystkich kart Pokémon zbudowałem jakieś tam talie dla siebie i dla córki z najlepszych kart, wszystko złożyłem tak, jak mi się wydaje, ale nie wiem, stary, czy to są talie, które mają jakikolwiek sens, no ale jak gramy, to oczywiście ona wygrywa, bo ta jej talia ma lepsze tak. karty niż moja, więc, więc no po tak. prostu wygrywa. Ja pamiętam, Natomiast że, wiesz... Że, tak... że w grach to było ważne, na przykład żeby pewne zasady poznać. I ja pamiętam, że taką podstawową yy, zasadą w Magicu to mm -hmm. było, ile masz mieć lądów, nie? I, i zawsze gdzieś trzymałem ko tych 20, nie? na 60-dekowy... Nie, no tak, ale to jest... To, jest... to była ta podstawa, no, no, okay, nie? I to... od tej podstawy później robiłeś te wszystkie dodatkowe kombinacje, żeby na przykład... No tak, ale wiesz, ale oni tam... Ale to mi się zawsze podobało też, stary, w tych karciankach, że tak naprawdę to taki... Tuman, jak ja, mógł, wiesz, sobie, bo tam, wiesz, czytasz instrukcję Magica, czy jakiejś innej karcianki, tam jest wybierz sobie karty, które ci się najbardziej podobają i zbuduj wokół nich talie. Mhm. Wybierz sobie dwie, trzy karty z jakąś tam cechą i zbuduj wokół nich talie. Wiesz, ja nie wiedziałem, co to znaczy zbuduj wokół nich talie. To dołożę cztery kolejne, które mi się tak. podobają i stary wiesz, i będzie, nie? Oczywiście ja, to, ja trochę tak trywializuję, nie? No bo jakby ja nie mam możliwości sprawdzenia tego, stare, mhm. bo wiesz, bo my gramy sobie domowo tylko, nie? Y no tak, znaczy wiesz, więc... ja uważam, że, że to jest siłą dobrej karcianki jest to, że właśnie musisz że ona daje ci tą możliwość zbudowania takiej talii, która, która, be, która będzie dobrze w, współgrać, nie? że te karty będą ze sobą współgrać. Bo są też tacy twórcy karcianek, zapomniałem jak się on nazywał, twórca takich karcianek dla Target Games, tego, tego wydawnictwa, co kiedyś był ten Doom Trooper, taka karcianka mhm. i, i Kult. I on powiedział, chyba nawet a propos Kulta, że dla niego ideą, no nie, tej właśnie tego było to, że i jakkolwiek byś nie pomieszał te karty, to po prostu wyciągasz i, i grasz, nie? Że też nawet, że to jest, że też ta karta może być dla ciebie zaskoczeniem, nie? Że co wyciągniesz stali, talii i po prostu reagujesz na to, jak jest. Ale wiesz, tylko, tylko ja, w, ja w to średnio wierzę, bo to jest, oczywiście, wiesz, to jest tak naprawdę kwestia twojego nastawienia do gry, bo oczywiście ja mam takie nastawienie, że sobie tam pozmieniam te karty, sobie coś tam zrobię, ale potem, i to jest zawsze coś, co mnie gdzieś tam yy, finalnie może odrzuca od tego wszystkiego, to jest coś takiego, że wiesz, że, że przyjdą ci gracze, nie wiem, tacy może jak ty, yy, albo jeszcze bardziej zaawansowani, którzy wiesz, którzy jakby sprawdzą, aha, pula kart w Magicu w danym dodatku to jest, nie wiem, 300 kart, nie? I teraz oni sobie sprawdzą na tych wyszukiwarkach, na tych, nie wiem, kart game... DB kiedyś była, zdaje się, taka strona, gdzie, nie hmm. wiem, czy ca... pewnie cały czas to jest, jest. To. i tam różne karcianki i możesz sobie sprawdzać po prostu i patrzeć synergię, statystycznie budować wiesz talię w oparciu o jakieś skile o jakieś użycie danej energii i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, jakby no oczywiście w każdej dziedzinie zawsze, nie? To, to jest tak, że okej, okay, karcianka dla dzieci, a potem usiądzie dorosły i jakiś freak i zacznie po prostu to, wiesz, optymalizować i, i nagle wykręci z tego coś nie wiadomo w ogóle jakieś niesamowite wyniki, nie? Mhm. Więc to, to jest zawsze coś takiego, nie? Że, że gdzieś tam mi się wydaje, że, że w tych karciankach tam, tak naprawdę do końca nie wiesz, z kim grasz finalnie, nie? I nawet na tych turniejach czy gdzieś, no nie wiesz, kto przyjdzie, nie? Może przyjdzie ktoś, kto po prostu będzie super optymalizował, a przyjdzie ktoś, kto w ogóle nie będzie optymalizował, tylko zobaczy sobie, wiesz, poradnik w internecie i sobie kupi po prostu te karty, które najlepiej ze sobą działają i połączy w jedną talię, nauczy się nią grać i tyle, nie? Tak. I też jest to, że kiedyś a to też na pewno o tym rozmawialiśmy, że kiedyś na turniejach, jak się pojawiali gracze, to była szansa, że każdy miał jakąś inną talię. A teraz na turniejach mm -hmm. po prostu jest ta meta i wszyscy grają Tam. bardzo podobnymi. Tym, co jest powiedzmy w danym momencie z danymi najnowszymi kartami e, najlepsze, najsilniejsze. I to trochę burzy taką, taką przyjemność z odkrywania wiesz nowych rzeczy, nie? Ale to, to też jest takie Zaczy, gadanie wiesz, o jedynym... kiedyś to było Wyd... lepiej. Nie, nie, nie, ale wiesz, ale to jest to, co mówisz, to jest też charakterystyczne dla bitewniaków, dla gier bitewnych, nie? Wydaje mi się dzisiaj, nie? Że to, że to też jest bardziej, na... oczywiście to wszystko zależy, jakie masz nastawienie, tylko chodzi o to, że potem idziesz na turniej i ty masz nastawienie takie, że odkrywasz, a ktoś po prostu zamiast odkrywać, sprawdził w internecie, sp sprawdził sobie na YouTube, jakie są armie które, jak najlepiej je złożyć, jakie jednostki wybrać, jak jakby skonstruować tam kompozycję armii i tak dalej i po prostu, wiesz, i, i gra nie Natomiast wydaje mi się, że to jest kwestia niestety... Yy, yy, mhm. Uciekła mi myśl. No tego, yy. jak, jak czerpiesz przyjemność z gry pewnie o to chodzi, nie? No pewnie jak czerpiesz przyjemność z gry, ale wiesz, ale to, to, to jest już taka... Nie wiem, jak to się... A, już wiem, co chciałem powiedzieć, yy, że jakby pewnym sposobem na ominięcie tego w jakimś tam stopniu, bo oczywiście jeżeli ktoś się nauczy pewnych synergii, no to będzie mniej więcej wiedział, czego szuka ale pewnym sposobem na uniknięcie tego są te wszystkie, wiesz, drafty, nie? tak zwane, nie? czyli tak. te formaty, gdzie z, yy, i tak samo się gra przecież dzisiaj w Magica, że, że po prostu kupujesz sobie konkretny, yy, że jakby siadasz do turnieju i wiesz, każdy dostaje booster i z tych boosterów wybierasz sobie jedną kartę i przekazujesz booster koledze, nie? czy tam koleżance, tak. która siedzi po, po tu prawej też też wszystko do czasu, aż sobie złożycie talii. Karty. Tutaj też ta wiedza... Oczywiście że to można, jak grałbyś w takim gronie właśnie amatorów, to tak, to jest fajne też, ale jak już grasz na takim turnieju, to ci ludzie mają łeb jak sklep, oni już, już trzy, trzy no... karty ciągnięcia planują do przodu. Wiesz, to zgadza się, ale w dalszym ciągu nie przewidzisz tego, co w tym boosterze jest i co tak. dostaniesz. Mhm. Więc wiesz, więc wydaje mi się, że to też to w jakimś sensie mityguje pewnego rodzaju, yy, bo to zawsze możesz patrzeć po prostu na zasadzie, okej, okay, dobra, wyciągnąłem ten booster, to z tego boostera pójdę w to, a z kolejnego pójdę w to, a z kolejnego pójdę w to i tak dalej, nie? Że, że jakby mm -hmm. wydaje mi się, że to jest bardzo... Yy, no rozumiem. Przynajmniej w jakimś sensie daje szansę, nie? Nawet takiemu mm -hmm. mniej doświadczonemu graczowi, mm -hmm. wydaje mi się. To co, już, Musimy kiedyś chyba nagrać znowu odcinek specjalny o, o karciankach. Planszówkach. I planszówkach, Karcianka. tak, tak. Ale to te, też... Yy, yy. Właśnie musimy też więcej pograć. muszę też jakąś inną kaciankę pograć. może niedługo. Ja mam stary. Coś przyjdzie. Nie no, ja mam stary, słuchaj, cały czas patrzę na półkę. Nie wiem, pamiętasz, kiedyś gadaliśmy o takich, że machina Arkana. Coś ja się ja kiedyś gadałem. Tak, tak, tak. O, no, taka, taka steampunkowa, horrorowa y, przygodówka taki Dungeon Crawler, nie? że, tak. że mm, łazisz po prostu po jakiś takich wiesz, makabrycznych y, lokacjach, i tam jest jakiś scenariusz, i tak dalej i tak dalej. Ja oczywiście trochę w nią kiedyś pograłem i potem sprzedałem z dodatkami. Ale potem, nie wiem, z 3 czy 4 miesiące temu wpadłem na pomysł, że jednak źle, że ją sprzedałem, że chciałbym w nią dalej pograć. I ją kupiłem, stary. I od tego czasu, jak ją drugi raz kupiłem, to nawet jeszcze nie przeczytałem instrukcji, nie? I cały czas patrzę na nią z utęsknieniem, że to może następ... może jutro w nią zagram, stary. Może mi się uda. Ale ona jest piękna, pięknie wydana, ale, ale z tego, co widzę, to czas rozgrywki to są prawie trzy godziny na partię, więc to jest jednak... To mi nie przeszkadza, tak? stary. Nie, to akurat mi nie przeszkadza, bo ja sobie, wiesz, zamiast wieczorem grać na PlayStation, sobie zagram w makinę arkan. No. A ja a propos właśnie karcianek i takich impulsywnych zakupów, to akurat o włos byłem, żeby kupić ten 51 stan. Trzewiczka. Mam to. I to takiej wersji Ultimate, bo jak już kupować to ze wszystkim. No, mam to no. w wersji Ultimate, tak. I tak. Nawet mi się tak podoba, ale... Kup to, stary, tak? nie, kup to. To jest to Stary, to jest dobra gra. Tak? No to jednak, to przypadałeś. Stary, to jest z tych wszystkich, wiesz, bo Ignacy Trzewiczek zrobił mnóstwo karcianek, ale y, pamiętam, że w którymś momencie zrobił 51. stan, który był tragiczną, znaczy w sensie był z jednej strony fajną grą, bo wiesz, y, y, fallout, postapu i tak dalej, no ale powiedzmy był niedopracowaną. I potem zrobił tą grę, y, jak to się nazywa, Imperial Settlers, nie? Mhm. Y, osadnicy Narodziny Imperium. I to była taka karcianka, która gdzieś wychodziła z tej mechaniki 51 stanu, ale ta mechanika była wygładzona, dopieszczona, dopracowana. Stary, ta Imperial Settlers to jest po prostu mistrzowska gra, nie? A potem padł na pomysł, dobra, wygładziłem tą mechanikę, to teraz wrócę do 51 tak. stanu i zrobię 51 stan, ale już z tymi usprawnieniami znanymi z tego, z Imperial Settlers. Nie? No i tak powstał 51 stan, który jest jeszcze lepszy moim zdaniem. Mhm. Jest super grą. Także to pograj, to ja też pogram. Nie, ja sobie ją przywiozę, bo ja ją wywiozłem teraz do, do innej miejscówki, ja sobie ją przywiozę, stary, i, i będę w nią grał, bo zwłaszcza, że też myślę, że ci się spodoba wizualnie, stary, bo to jest takie, wiesz, to jest taki Fallout, nie? Tak, ale wiesz, ale w tej, w tej grze, tak samo jak w Imperial, Imperial Settlers, no to oczywiście jak sama nazwa wskazuje do gdzieś tam i też wizualnie nawiązuje do Settlersów mm -hmm. komputerowych. Natomiast ten, ten 51. stan rzeczywiście, masz takie wrażenie, że faktycznie ty budujesz stary tą, y, tą taką osadę, wiesz, tych, tych y, y, y, y, nie wiem jak to nazwać, tych, tych y... postapokalyptycznych zawadiaków. Zawadiaków, czy tych, tych, którzy przeżyli, wiesz, tą, tą, tą, tą po prostu czy Tak, tak, dokładnie. Także, także wiesz, także gra jest naprawdę, naprawdę super, nie? Ja kiedyś jeszcze miałem stary już nie mam teraz, bo potem oczywiście klasyczny ja kupiłem i potem sprzedałem. Ale ja miałem stary, na początku miałem taki zestaw, że miałem jeszcze dodatkowe frakcje, które były tylko w takim dodatku, wiesz, które który można było kupić. Ale ta wersja Ultimate nie okazji. ma tego wszystkiego? Nie. A. Znaczy ona ma wszystkie dodatki, wiesz, takie, które jakby bazowe, które wyszły, ale nie ma tych wszystkich frakcji, bo tam były takie frakcje z kowbojami i tak dalej, nie? Ale i tak to jest super... Nie, to. to... To jest no-brainer, stary. Jak jeszcze możesz to tanio kupić, to, to kupuj, stary. Bo mi się wydaje, że oni coś źle yy, przeszacowali, bo ja widzę, że ta gra jest cały czas dostępna, jakby ona się nie wyprzedała, nie? Przy tej... Właściwie widziałem, że jakaś w wersji polskiej jeszcze można poniżej 300 zł gdzieś znaleźć, więc to jest... No ja, ja zapłaciłem, stary, chyba ja, ja kupiłem w ogóle, no bo ja miałem taką fazę, że chciałem wrócić, wiesz, yy, po tych Imperial Settlers do, do tego 51 tego pierwszego stanu. Yy no ale już był nakład wyprzedany i pamiętam, że tam jakieś były horrendalne ceny i później ja na premierę kupiłem, wiesz, ten, ten bo myślałem, że to się wyprzeda, ale to się nie wyprzedało, nie? jakoś cały czas można kupić, nie? Mhm. Ale w ogóle z tych karcianek, słuchaj, to ja najbardziej lubię Osadnicy, czyli jakby taki spino w tych Osadników Narodziny Imperium, to ja lubię Osadnicy Królestwa Północy. I to jest gra, stary, w której nie budujesz, bo wiesz, w, w 51. stanie czy w Imperial Settlers, czyli w tych, tych, tych osadnikach, to, to, jest, to nie jest taki deck builder klasyczny, ale to jest taki, że wiesz, masz pulę talii i z tych talii sobie dobierasz różne karty na rękę, część wyrzucasz, część zostawiasz i powiedzmy w ten sposób w miarę taki, jakby to powiedzieć, randomowy sposób gdzieś tam jakby grasz, nie? jakby mhm. Nie masz ustalonej talii, ale też, znaczy w Imperial Settlers powiedzmy, masz taką talię frakcyjną, ale w 51 stanie już nie. Wszystkie karty są jakby w jednej puli, y, y, które gdzieś tam dobierasz. Mhm. Natomiast y, y, te Królestwa Północy to masz tak, że masz y, podobnie jak w, w, w osadnikach tych bazowych, ale już nie masz wspólnej talii. Czyli masz tylko i wyłącznie talie skonstruowane, 30-kartowe i każda talia, każda frakcja to jest inna mechanika. Stary, ja, w, ja tą grę ogrywałem po prostu na wszystkie możliwe sposoby. Solo oczywiście, ale po prostu mm -hmm. kurde genialno. Muszę żonie, to, czy znaczy z żoną parę razy grałem, ale, ale muszę chyba wrócić cały czas do tego, bo jeszcze kupiłem sobie taki dodatek z kampanijny w ogóle do tego, który gdzieś tam wprowadza jakąś całą taką wiesz, rozbudowaną kampanię. Musimy o tych karciankach pogadać. Mm -hmm. Może właśnie, o to taki tak tak jeszcze da. dla naszych słuchaczy znowu, tak dzisiaj no. próbuję zaktywizować, zaktywizować tak. nie zaktywizować, tylko uaktywnić, tak? Niepotrzebnie, bo oni już stary napisali tyle komentarzy, że nas nienawidzą. Tak, znaczy, że mnie, bo ciebie kochają. Ale tak, Napiszcie, jakie kochacie też karcianki dodatkowo. To za każdym razem tak. za, za co kochacie Juliusza i w jaką karciankę uwielbiacie <laughs> grać. O, to taki podwójny komentarz. I, i, i to będzie sympatycznie czytać i, mhm. i będziemy zbierać energię i tematy do kole, kolejnego energię, nagrania. Pozytywną. Dziękuję ci serdecznie, Juliuszu. Za, Dziękuję również. Za te, szczególnie za te parodie, że tak przywołałeś jakoś tak. Nie wiem od czego zaczęliśmy tą rozmowę z tymi parodiami, ale nabrałem jakoś totalnie tak ochotę i jutro chyba właśnie też, ja też. Zrobię, zrobię taki przegląd biblioteki. Bo ja chyba nawet kilka filmów mam. Czy mela Bruksa, czy to w ogóle ten Nagą Hotshot, więc na pewno na tapetę to wejdzie. Dziękuję wszystkim naszym drugim słuchaczom za, za wysłuchanie, za komentowanie, polecanie znajomym. No i co Eliuszu? Słyszymy się za tydzień. Cześć. Hej. Trzymajcie się. Cześć.